Bracia, rodacy, zapraszamy na 14 odcinek podcastu Złoty Tron, bo najważniejszy jest Warhammer. Witajcie w 14 odcinku podcastu Złoty Tron. Z Wami wita się Zimund, Vincent i Alfarius. <głos> Pierwszy dział jak zwykle, wieści z naszych warsztatów. Troszeczkę Wam opowiemy o tym, co zrobiliśmy w ostatnim czasie. I zacznę ja, ponieważ ja nic nie pomalowałem zupełnie. Za to poskładałem ogromne ilości budynków. Ogromne ilości budynków, które będą służyć do naszych rozgrywek w klubie Maruder, w sklepie Stagraf. Będziemy grać tam w Necromundę, Shadow Warano i po prostu 40. -tkę. I złożyłem tak naprawdę chyba z 8 czy 10 pudełek różnych terenów od, od tych wszystkich... Od GW. Od GW, tak, oczywiście od GW. Tych, od... takich Shadow War, powiedzmy, necromundowo... Tak, e... tak, tak, tak, te, które chodziły te wszystkie zbiorniki z tymi... Y, y, y, ja nie pamiętam Pominamy... tych nazw, bo oni te nazwy tak wymyślałem, że już, już nie, nie, nie, nie ogarnię. To pudełko było tak niewyraźne, jak z niego wyjmowałem, że nie mogłem przeczytać dużych, białych liter na czarnym tle. Manufaktorum... Pletorum... <laughs> of War. Of war lives, no, po prostu jakiś te galwanik yy, coś tam pojemniki, coś tam yy, wrzucają cały czas i tam. właśnie wtedy wiecie, że słuchacie podcastu OGW <laughs> <laughs> jesteśmy takimi fanami <laughs> nie, ale wiesz, że po prostu tych pudełek było tyle, że. A często dostawiamy po prostu w jednym zbiorczym pudełku, żeby już się, wiesz, już nie taszczyć, wiesz, 10 pudeł do domu. Eee... Mi słowy, nasz hobby store zrobił outsourcing do Żgowa. <laughs> tak. Jest odnośnie, siła robocza. Odnośnie, odnośnie dostawania tych, odnośnie dostawania, yy, wiesz. Pudełek. wiesz Pudełek pełnych biców, i złóż to sobie jak chcesz. Zajebiście mi się podobają niektóre instrukcje w, yy, z Forge Worldu, mm. Wiesz, jak dostajesz Sykarjana czy coś, I to jest, jak macie te obrazki, wiecie, że jak namalować sobie, macie takie mm. dwa kółka, a potem i teraz kurwa namaluj resztę sobie. To instrukcje z Forge Worldu tak wyglądają. To są kawałki, a to jest kurwa sykarian, tak? <śled> Znaczy, są takie strzałki, nie wiem, że tam gdzie co? Tak, ta... tak ale to są dwa, trzy obrazki. Znaczy, nie? no Forge, zwłaszcza te duże zestawy Forge'a, nie są dla początkujących, tak? No tak, tak. Ale wiesz, zawsze ci kurwa zostaje jakaś rurka czy coś tak, gdzie to powinno iść? I wiesz, na, na forach nawet ludzie, ty słuchajcie, mam oryginał, wysyłam, bo czas, czasem ludzie się pytają to: zobacz w instrukcji, jak od Heńczyka kupiłeś frajerze, nie? Ale... Mam instrukcję, chłopaki, ja po prostu nie wiem, gdzie to za... Macie zdjęcia tu, ja, z certyfikatem w macie, tam, nie, krzyczcie na mnie. Gdzie to, kurwa, przykleić, nie? To są dodatkowe bicy, po prostu. Ale kiedyś ktoś tego Poluksa składał i gdzie to przykleić, jakiś tam nóż był, czy coś takiego. I się okazało, że gdzieś tam pod peleryną, w ogóle w trzeba to tak... W mieście niewidocznym. Tak, tak dokładnie, no. No, wracając do, do składania. Poskładałem masę, masę tych rzeczy i zacząłem w końcu składać już swoje budynki, które dostałem od Kromlecha, które dostałem, które kupiłem od Kromlecha. To miasteczko orkowe Orkenburg. I powiem szczerze, że tak jak ty mówisz o instrukcjach z, z Forgeworlda, tak Kromlech też ma swoje problemy z instrukcjami, ponieważ te instrukcje są zupełnie niejasne. Wszystkie. Nie, nie, są niejasne. Wiesz, po prostu masz Kierzesz, jak masz na przykład budynek z elementów, i nagle tak je rozstrzelisz, po prostu zrobisz taką wiesz, taki. No to tak forża, wyglądasz. Nie przekłuczę, nagle podsuwasz ten model. Tylko, że jak się to do zrobi dobrze, to wiesz, że na przykład ta krawędź musi się z tą krawędzią złączyć, bo na przykład jest na tym samym, że tak powiem, takiej linii e Zdyków. perspektywy, tak? Na przykład się rozsunie, tak? A tam mam ten problem, że czasami są te części i przyklejamy, tak. Dobra, ale gdzie to dokładnie ma się zetknąć? I no, powiem szczerze, że trzeba trochę nagłupkować, no, chyba, że ja jestem jakiś niedorozwinięty, jeśli chodzi o instrukcję, bo już dawno modeli takich z instrukcjami nie sklejałem. Ale nie jest to jasne. No zresztą my już z Kormlechem rozmawiamy na ten temat, także, także tak. No ogólnie cały miesiąc od ostatniego odcinka minął mi pod znakiem budynków, sklejania. Na szczęście już kończę. Budynki do Nekromundy i do klubu posklejałem. Teraz bawię się tym Orkenburgiem i w, między, w międzyczasie będę już zaczynał malować coś, bo już mam e, głód, po prostu muszę coś położyć jakąś farbę na modele, bo, bo aż mnie ciśnie. No poza tym leży na w szafce, na leży w szafce, nic z nią nie robię, tylko, tylko podręcznik przeglądam. A modele są tak soczyste i tak, takie po prostu, aż, aż, aż stoję po prostu zacząć malować. Modele mają cysk językiego, to ok. <śmiech> <śmiech> Dla tego, <śmiech> dlatego się boi wyjąć. Tak, A ciebie czy nie <śmiech> czy, czy ciebie cyski nie kręcą. Wiesz co, u tych takich punków? Hmm. No to porozmawialiśmy o goliatach, Jeszcze... teraz wrzucimy do eszerek. Jeszcze od czasów akademickich więc mówił, że woli dupy niż Cieski, więc... I'm an ass man. Co wam poradzę? No to musi składać Goliat, bo oni są przepakowani. No tak, także... How about no? Te jędrne poślady. A czemu? A czemu I rude, twój... i rokezy. Czemu twoje gólety mają fardę startą z tyłka? Bo nie dotykam. Stykają się. No dobra, jak to wyżłobienie tak. w gitarze basowej, tak? Od kciuka opartego na pick up gardzie. No dobra, czyli to, to ode mnie chyba wszystko. E, Widzę, co u ciebie? Popchnąłem do przodu troszeczkę moich Dew Od szwagra dostałem od szwagra dostałem trzy ten. Zestaw pamiątkowy się First Strike. Tak, first strike. A jest tam sześciu, sześć nowych skautów do boxwalkerów jeśli się nie mylę, sześć albo osiem, ale chyba sześć. I trzech Plague Marinów, w tym jeden z bronią specjalną, z, z tym takim granatnikiem plagowym, więc pomalowałem ich trzech. Strzela swojkami z grochówką, z pleśnią. Tak jest. I ten, i starą kiełbasą. E, więc pomalowałem tych trzech gości więc yy, mój oddział plagasu w tym momencie to jest 8 albo 9 modeli. Yy, tego czempiona, który tam jest, on jest taki grubawy, przerobię na ikonistę najprawdopodobniej, a ten czempion z, z podstawki zostanie jako sierżant dział. Yy, I dosyć mocno, ch chciałbym powiedzieć baszowałem, ale moja konwersja polegała głównie na tym, że po prostu odcinałem niepotrzebny szajs który osobiście uważam, że, że brzydzi model Lord of Contagion, czyli tego Big Bossa Dev którego mieliśmy w, w podstawce Dark Imperium. Obciąłem mu te kolce na, na ramiennikach, obciąłem mu tą ikonę, która jest na górze i zrobię z niej po prostu ikonę nurgla dla oddziału plagasów, jako opcję. Tam ją jakoś spinuję, żeby któryś z nich mógł ją sobie tam gdzieś trzymać. Eee, I... I zamiast tego, to się chyba paskliver nazywa, zamiast tego Topora Wielkiego, który w moim po prostu odczuciu wygląda zbyt orkowo, wygląda jak broń orkowa. Zresztą Ziggy ma kilka takich Big Chopas na, na kilku modelach. Dał z, z koset, z dałem mu tak, z, z karty jakiejś tam, nie wiem, te, bankowej czy telefonicznej wy, wyciąłem. Czyli z plastikardu de facto. Tak, z plastikardu wyciąłem ostrze udało mi się je wyżłobić tak, żeby wyglądało jakby było lekko tam przetyrane przez czas i, i warunki atmosferyczne i zrobiłem mu po prostu taką wielką kosę postaram się tutaj fotkę wrzucić, żebyście widzieli jak to wygląda i z rzeczy jeszcze kończę powoli storm bo po prostu nie miałem za bardzo czasu czytać i w wolnych chwilach sobie słucham jeszcze yy, serii o Black Legion damskiego yy, Bodena, bo gdzieś tam znalazłem za Afriko na YouTubie, Swoją więc drogą, do malowania sobie słucham audiobooka. To co, to, co wam mówiłem na, na ostatnim podcaście Independent Characters jest wywiad z Aronem modelem mm. o całej serii tak. i, i Legion opowiada w ogóle co to miało być, że to miało być najpierw dwuksiąg, dwu tak się mówi, dwuksiąg, nie, nie trolegia, tylko dwuksiąg, ale okazało się, że Black Live, jako jak słyszał Pitch Demskiego, słyszał, to złup są se całą serię. I powiedział, że o, o zajebiście, nie? I Jest. się strasznie spuszczał się w ogóle na tym wywiadzie, że będę mógł tyle wątków rozwinąć, że to, tamto, sam to, wam to. Więc możesz się spodziewać, że będzie po prostu dużo na pewno tego. Chociaż znaczy, one są dobrze, jak na razie są dobrze napisane, są ciekawi bohaterowie, zresztą nawet Przy też bohater... talon, tak? Znaczy słuchasz. Yy, wiesz co, zacząłem w ogóle od dupy strony, że się tak wyrażę, bo zacząłem sobie od Black Legion, posłuchałem tak nie wiem, z 3-4 godziny i ty mi później powiedziałeś, że Powinienem zacząć od Talons, więc zacząłem sobie teraz... Zostawiłem tamto? Talon. I zacząłem słuchać sobie właśnie Talon of Horus. I spotkali już Abadona? Nie, ale są właśnie wychodzą z Warpu, gdzie ich jakaś tam istota atakowała wielka, jakiś lewiatan tam Warpowy mhm, i go astronomik on go rozpuszczał. Mhm. Więc, ale już ten dział książki nazywa się Abaddon, więc myślę, że tam lada chwila go lada chwila gdzieś tam. bardzo ciekawa postać, dzięki tym książkom się robi z Abadona. już nie jest <grym> Fail Badon the Armless, który <grym> gubi ręce i jak kiedyś siedział na swoim statku Vengeful Spirit i zebrał wokół siebie jedynych przyjaciół, jakich przez 10 tysięcy lat miał na chwilę mrugnął oczami wszedł w Cypher, z Dark Angel'i i wszystkich tych przyjaciół zabił to nie jest zmyślone, to jest actual fluff. No to był kiepską zasadzie, tak? tak? No, no, nic nie przyciągało człowieka do Abadona. Po prostu wielki, duży, zły, który rządzi chaosem. I już 13 km. Znaczy on, on, był, on i... był potwornie taki generikowy dla mnie, Abadon. Zawsze ci inni bohaterowie Gronim chaosu... Inni, inni bohaterowie Chaosu zawsze dla mnie, chociaż mieli może nie wiem, lepsze czy gorsze modele, oni byli zawsze ciekawszymi, ciekawszymi. nawet chórą Blackheart mieli był ciekawszym gościem. No, ale... Natomiast Abaddon był takim, wiesz, kolesiem w cieniu Horusa zawsze, I któremu nigdy nic nie wychodzi. To raz, odważę <coughs> jest troszkę takie wyjaśnienie, tylko już nie wiem czy to Gathering Storm, czy to te książki Bowdena, czy jedno i drugie troszeczkę wyjaśniają, dlaczego było 13 czarnych krucjat mm -hmm. i że one wcale nie były podażkami. Ale tak, tak, tak, to już to GW, GW tam próbowało od siódmej edycji to, że, że każda miała jakiś tam cel drugorzędny, no, no. a atakowanie Imperium to była taka, wiesz, zmyłka, a oni no. tak naprawdę na przykład szukali jakiegoś artefaktu, albo musieli no. zabić ileś tam tysięcy osób, żeby odwrócić korna. Czy albo na nekrońskie kasowali, żeby można było wreszcie zrobić tą wielką burzę w World, no, którą mamy teraz było, nie, 10, w ósmej no. edycji, tak, mm -hmm. Trift, to się jest cyka, tak. Mm. Maleficum Cytatrix? Cytatrix. że Mam kształt cycków. <grym> a w... chyba, że wcale nie. No bo oko terroru jest <grym> odbytem, a burza jest z Już prawie dobrze. Slanerz się wkradł w podcast <grym> bardzo. Okej, okay, i szwagier co u Ciebie, jeżeli chodzi o hobby. <grym> Jeżeli dobrze pamiętam, to na poprzednim podcaście zacząłem już malować orków do Shakespeare. Tych orków skończyłem. Nazywają się bardzo orkowo, bo jest GURZAG Iron Skull. Jestem prawie pewien, że któryś ork u Tolkiena był też Zag, coś tam. Nie jeden. Jest Bone Kata. Czy Storkiem wymyślił generator i imion orkowy, więc. No tak, no, ale sam go napisał. E, Bąka, ta, tak. Kminimy na papierosie, jakby to tłumaczyć, że Bąka to, to by był że Zignat? No, o, no fajne, dobra, dobra, dobra, no. Ale Basia i Haka to nie wiem. Basia i Hanka nie? No i, i ja takich nazywam przecież, nie? Basia i Hanka. M miaż, miażdżyciel i siepacz, siekacz? No tak, ale to powinno być bardziej tak. Tak jakby typowy, wiesz, patriota z Bałt to mówił. Za, za długie słowa mówisz, za dużo syla. Baszak, basza to może być, wiesz, na to jest taki... jeca, Nie, taki jebca, jebak, nie? Ale to no. jebak to się źle kojarzy. <grym> A czy kojarzy nam się z czymś innym niż walką, tak? <grym> <grym> to też jest swogo rodzaju walka. E, no to taki ciosak, nie? No. Ciosak i... Rembak. Rembak, o, rembak, no. no, no, no, no to basza, tak. rębak, haka, ciosak. Ciosarz i rębarz. Trochę jak z kreskówki. Nie? Takie trzy pomysły dla tego kolegi, który na e, polskiej grupie Warhammer Underworlds Shadespire tworzy polskie karty. E, jest jeden kościół, który przygotowuje wszystkie karty, tłumaczy je. E, żeby tak, żeby te zasady się e, pokrywały. robi całkiem fajną robotę. E, no i zasady przede wszystkim przetłumaczył wszystkie. Okay. wszystkie. No, po prostu to tam, co tam mu wyszło. No. Także po, kilka pomysłów. Jak, jak możecie to podrzućcie mu. <laughs> Co no dobra? dobra, orki. Poza tym... Pierdzi. Pier, pier, pierdzi. Czasami, nie wiem, czy tak macie, jak chcecie powiedzieć dwa słowa, to a procesor to z tego robi jedno słowo i output jest, jaki jest. To the only Chciałem powiedzieć pięć Dark Angeli. No i już o pierdź. Pięć Dark Angel'i pomalowałem dla siostrzeńca. Możemy fotę załączyć, bo wydaje mi się, że zrobiłem fotę zanim je zawiozłem siostrzeńcowi. Jak znajdę, to oczywiście podrzucę z igiemu. Poza tym też pomalowałem w sumie mój pierwszy model od Kromlecha. Nie Kromlecha, przepraszam. Nie Kromlecha, a Ścibora. Mm -hmm. Ścibora To jest model Uana z 1939 roku na koniu. Mm -hmm. To pomalowałem yy, dla pewnego pułkownika, który znał osobiście Hubala i z Hubalem się po Lasach rozbijał. Bardzo ciekawa postać, pan pułkownik Marian Zach, jeżeli chcecie, poszukajcie sobie na Google, bardzo ciekawy człowiek. W książce Hubalu chyba go nie było, nie kojarzę. A jeżeli mówisz o tej książce ostatniej, wiem, no. to. Mysfikcja to z fikcja, to no, nie spodziewaj się, że tam coś prawdziwego jest w tej książce. No ale fajna książka ogólnie, fanek stera. Być może. W każdym razie Ułan z Chibora fajny model, 1,72 malutki taki. No i poza tym zauważyłem, że nadchodzi koniec roku, a od czerwca już minęło pół roku, kiedy to kupiłem Dark Imperium i więc kupił Dark Imperium i się wymieniliśmy. On mi dał Space Marine'ów, ja mu dałem Dead Guard. No i tak z tych Space Marine'ów, których miałem do pomalowania, Primaris'ów, no to no nie dużo tego było, bo udało mi się jeden dziesięcioosobowy oddział intercesorów, jeden dziesięcioosobowy Hellblasterów, kapitana w Gravisie i jednego porusznika, czyli to no, no połowa powiedzmy tego. Mhm. Więc stwierdziłem, że no dobra, trzeba spiąć poślady troszeczkę. Nie pozwolić, żeby aż tyle figurek zalegało, zwłaszcza, że w przypływie głodu hobbystycznego kupiłem sobie jeszcze Assault on Black Ridge. <grym> Bo, no bo no, koleś przecież sprzedawał przecież... oryginalne pudełko 250 zł z całą zawartością. Kompletne. Bo to Wszystko jest, kompletne. Teraz sprzedaj te... sprzedaj. sprzedam orki i będę na zero. Sprzedaj defcopty za grube pieniądze. bo są Nie defcopty 30 zł kosztuje. Okay. Jedna. Nie. Trzy. Możesz spokojnie kupić na nagry, Zobacz sobie. Teraz one wychodzą w tych easy to build boxach. Aha. Easy. Easy. Okay. No w każdym razie no, orków będę miał na sprzedaż. Yy, natomiast Space Marine'ów oczywiście sobie zrobię. Na przykład terminatorów, bo nie miałem modelu wcześniej do tej armii. W każdym razie, wracając do primarisów, wziąłem sobie z racji tego, że pogoda nie sprzyjała za bardzo psikaniu podkładem na balkonie, no to przeszedłem w tryb budowania modeli, zamiast malowania, i sobie posklejałem wszystkie te modele primarisowe plus jeszcze rewersów, których tam miałem z jakichś tam innych pudełek, żeby zobaczyć jak duża ta kolejka tak naprawdę jest do malowania, no i Powiedzmy, że jest drugie tyle primarisów do pomalowania, co już mam pomalowane, więc się za to wziąłem. I mam w tym momencie oddział intercesorów sześciu pomalowanych, siódmy i ósmy na warsztacie, dziewiąty i 10 też sklejony. Także myślę, że już w styczniowym odcinku będzie można yy, fotkę wrzucić, bo już powinno to być gotowe. No i będę ci sam, żeby to skończyć. A jak to skończę, w lutym szykuje się remont tutaj tego pokoju, w którym nagrywamy podcast, a który jest moim warsztacikiem do malowania i sklejania będzie przerwa hobbystyczna w czasie tego remontu, bo nie chcę rozkładać warsztatu w dużym pokoju. Yy, więc yy, to znaczy nie chcę warsztatu malarskiego, który wymaga ileś tam elementów, żeby było tak, ułożonych łącznie ze oświetleniem, natomiast myślę, że wykorzystam ten czas w czasie tego remontu, mam nadzieję, że to nie będzie więcej niż dwa, maksymalnie trzy tygodnie, yy, do wzięcia się za budynki, to co już kiedyś rozmawialiśmy, żeby wycinać yy, nadlewki wycierać, tak. Tak. i wycierać. Jak to już będzie przygotowane, jak tu już będę mógł wrócić do hobby man cave, to wtedy będę mógł posklejać, pomalować te budynki i tak dalej. Dokładnie. A do tego czasu piechota Ultramarysów nigdy za wiele. Bardzo fajne, teraz y, siedzimy tutaj u, u, u Fagra i widzę, że bardzo fajne półeczki sobie zrobiłeś. Też mogę zrobić fotkę i pokazać jak, jak to wygląda, bo to jest bardzo fajny pomysł. W sytuacji, kiedy składacie plastikowe modele oczywiście. Znaczy metalowe Z... też by tu ale to jest solidniejsze niż wygląda. To jest spienione PCV, y, przyklejone do tyłu meblu ścianki tak naprawdę. Muszę taki motywator. Bo... Motywator, żeby, stali, żeby stały modele i pomalowane, i niepomalowane przed nosem. I motywowały mnie, żeby cisnąć, żeby więcej było tych pomalowanych niż niepomalowanych. A Do tej że... pory trzymałem to wszystko w dużym pokoju w, w gablotce Ikeo detolf. No to to było daleko. No to jak akurat tamtyny przechodziłem, to sobie mogłem zajrzeć, że o, no tyle już pomalowałem. Nie? A teraz mam tutaj na żywo coś, część. Tak bo pamiętajcie zawsze, żeby się też pozytywnie motywować, że muszą być te pomalowane, bo jakby się postawili tylko te niepomalowane, to by było. O jezu, ile mnie jeszcze czeka. A nie. No a tak to. O dobra, jeszcze tylko trzech. Jeszcze tylko dwóch. No właśnie, jeszcze tylko jeden. No. Bang, zrobione. Wymieniamy kolejne. No. Także. To, nie w... Tak, to w sumie. Tak, to tyle, jeśli chodzi o warsztat. Nie chcę jeszcze robić podsumowania. W przyszłym odcinku zrobię podsumowanie, bo dzięki temu, że mam ten swój prywatny blog, powiedzmy, którym się tam nie chwalę za bardzo w, na świecie, to mogę sobie. Prawie całego roku, bo w lutym zacząłem tak naprawdę wrzucać, prawie z całego roku mogę sobie wyciągnąć statystyki, ile punktów w danym miesiącu pomalowałem, ile średnio, ile na przykład piechoty, ile pojazdów, takich rzeczy. Więc myślę, żeby takie podsumowanie na, na następny odcinek pojazdów w skrócie, w skrócie, w skrócie zrobić. A jeszcze mi się przypomniało... O nie, jak nie był, były <coughs> Razerbacki jakieś stary. O, w roku. Przypomniała mi się jedna rzecz. Wrzuciłem w końcu odmenty odmęty internetu ten swój mały poradnik, jak robić z biców czterdziestkowych oraz Beatsów innych firm, Legion Specific Units do Herezji Horusa, wrzuciłem na polską grupę graczy Horus Heresy mm -hmm. oraz wrzuciłem na polską grupę graczy 40, bo no, może komuś się po prostu... Dozi, się dozi. Ktoś na przykład sobie zbiera, nie wiem, Space Wolfów albo World Bearersów i chciałby sobie coś tam jakoś 40 swoją armię nawet jakoś tak ubarwnić, mm -hmm. ubarwić. No i nie to, że był jakiś szałowy odzew, ale raczej pozytywny i nikt nie kazał mi się iść zabić, tak? Więc, <cười> Więc chyba okej. <okay>. Great success! <cười> Great success. Nie, a, na, a na grupie Horus Heresy jak, jakiś feedback dostałeś? Fajny poradnik. Koniec cytatu. <telef Mc gulje> nie, kilka osób napisało, że fajna rzecz, o oh, spoko, i tam najpierw wrzuciłem taki teaser w ogóle, hmm. jak to będzie wyglądało, wrzuciłem samą część o Emperor's Children. I kilka osób napisało, ej, a masz taki dla Imperial Fistów, a masz taki dla takiego Legionu, no to mówię, dobra, wieczorem to wrzucę już. W takim razie I napisałem tylko, że nie zwracajcie uwagi na błędy językowe, gramatyczne, stylistyczne i ortograficzne, bo zazwyczaj piszę to w piątki albo w sobotę wieczór z drinkiem w ręku. Może się zdarzyć. Więc zdarza się ich tam na pewno masa, co? No zdarzało się, ale to, to wiesz, tak jak mówisz, no to nie jest najważniejsze i tak wiadomo o co chodzi, no więc... Nie ma co się tutaj spinać. To ta hobbystyczna rzecz. No dobra, to to jest wszystko chyba, jeśli chodzi o nasze warsztaty i naszą działalność hobbystyczną jako taką. Przechodzimy do następnego działu. słyszę się za chwilę. W tym dziale chcielibyśmy omówić zawartość White Warfa z grudnia 2017 roku. Przejdziemy sobie przez co ciekawsze elementy, co ciekawsze fragmenty. Oczywiście najpierw przechodząc przez wszystkie nowości, Pogadamy sobie, pośmiejemy się i powydajemy opinie o nowych modelach i o nowych rzeczach, które powchodziły. Więc y, zaczynajmy od początku. Oszwaga, czy jest coś, o czym chciałbyś... O czym no, chciałbyś na na początek no powiedzmy, że to jest wydanie świąteczne, specjalne, więc są prezenty, jak to w wydaniu świątecznym. W tym przypadku, w tym wydaniu, jako prezenty mamy dodatkowe karty, dodatkowe zasady do kilku gier specialist games, tak. games workshopowych. Między innymi jest to Blood Bowl, jest to Warhammer Quest. Również wydaje mi się, że jest coś do Betrayal and Cult. Ma dodatkowa przygoda, czy coś na stylu. Mnie osobiście interesuje tylko i wyłącznie karta do Shayspire, bo tylko 6 gram z Nie jest to nowa karta, jest to karta Healing Potion, która ma stałe miejsce w moim deku, mhm. tylko po prostu z alternatywnym... rysunkiem tak na, na karcie. No zawsze, zawsze jakiś miły upominek no i jest to wydanie grubsze dużo, no może nie dużo, ale grubsze niż taki typowy White War, chociażby przez to, że mamy chyba cztery Battle Reporty z różnych. Ile was trąb, tak z ciekawości? 164,5... No to nie tak dużo grubsze, bo normalny ma 148. No okej, okay. no ale zawsze, zawsze jest, więcej. Nie? Jest grubszy. Chociaż nie tak grubszy jak poprzedni, który miał katalog reklamowy na święta chyba, nie? No w każdym razie, możemy sobie już powoli przejść do nowości, jeśli chodzi o nowe modele zdecydowanie Dark Angel i Blood Angels, czyli Angels of Death, szeroko mówiąc. Wyszły dwa kodeksy i wyszły również modele dla nich. Jeśli chodzi o modele dedykowane dla tych armii, mamy poruczników primarisowych, jednego dla Dark i jednego dla Blood Angel, odpowiednio porucznik Zakaria, i porusznik Tolmeron, ale to są tylko jakby imiona na pudełkach, bo tak naprawdę można ich wystawić jako generikowego porusznika. Nie mają Data Slate'a Luteny Zakaraja, tylko mają Luten, po prostu, Primaris Lutenen. Są to modele dosyć fajne. Zwróciłbym uwagę na to chociażby przy, w obu przypadkach chyba tak naprawdę, że ikony chapteru. Na, na lewym ramienniku są stylizowane na ikony z herezji. Nie te takie prostsze kształty, które mamy w czterdziestce, tylko to są ikony takie na oko herezyjne, co też odwołuje się do faktu, że zdecydowana większość primarisów to są rekruci z czasów herezji. Mm, okay. Którzy byli w deep freeze'ie trzymani tak, przez lata. Deep <laughs> No nie zdrowi są strasznie. i obok, obok tych zestawów poruszników, no dodajmy, że zestawy kosztują tyle, co ostatnio kosztują pojedyncze postaci, czyli 75 zł więc no nie jest to tanio, tak? No ale znowu Takiego gościa kupujesz jednego, więc ewentualnie... Raczej tak. Raczej nie słyszałem, żeby ktoś wystawiał więcej niż jednego porusznika, ewentualnie dwóch, no bo porusznik przede wszystkim to, co daje, to daje przerzuty tłum. jedynek. No może dwa detaczmenty chcesz wystawić, no to wtedy potrzebujesz co najmniej dwa haku. A podejrzewam, że i tak naprawdę w jednym będzie galimana. No ale zależy, bo galimana nie weźmiesz się, jeżeli grasz Angel. Od siebie tylko dodam, że ten dark angelowy uważam, że ma dużo więcej charakteru. Tylko ma A. dziwny uśmieszek z grubą, dolną warką. No wiesz co, ja, ja, taka ja ogólnie. Habsburgów, jak wiesz co, ja osobiście ogólnie rzadko zakładam łysełby na, na, na swoich bohaterów, więc po prostu, jeżeli bym zbierał. Akurat ale nie z... no, mówisz o porównaniu, czy mówisz o tym na dole? Bo to na dole to jest Primaris Intercessor, ale na pewno. przy użyciu upgrade paka, bo wyszły upgrade paki na tak pewno jak masz, Na pewno masz opcję na inną głowę, bo nawet ci. Masz głowę w hełmie? Tak. No, właśnie o tym mówię, że nie składałbym go w kapturku. A, bo powiedziałem, to otwartą... łysa głowa i to mnie to. To no, po prostu, wiesz o co chodzi? Tak, no. żeby bez hełmu. Składałbym go w hełmie. Aha, po prostu. Natomiast wiesz co, co ten. A start jest pattern boldness. E, tak. Wiesz co, ten Bled Angelowy jest dla mnie taki troszeczkę generikowy. Ma... Jest troszkę, i tutaj projektant tego modelu powiedział, że chciał osiągnąć w dalszej części widewater. Wide tak, progress. to czytałem. Coś to. pomiędzy tym, że daje znak do ataku, pokazując hmm. mieczem a tym, że jakby ciosa, ciosa z nad głowy, tak, tym mm. mieczem. I w, na Bolter and Chaser He pod... failed at both. Właśnie na, na Bolter goś podsumował, że tak, rzeczywiście, widzę to, że chciał osiągnąć jednocześnie to i to. I wyszło mi idealnie, bo nie jest ani to, ani to. <laughs> a Znaczy, w ogóle ta zbroja jest dla mnie taka generikowa, bo wiesz, tego Dark Angelowego, jakbyś chciał na przykład na, na Ultramarina przerobić, to miałbyś no, troszeczkę kłopot. Troszkę by było. Natomiast tutaj, ciach, ciach, ciach. Nie no, że obcinasz ma, kilka ma ikonek. Kropelkę, ma kropelkę na. No to klasy. stary, wyciąć tą kropelkę to jest, wiesz, scheblować ją i nakleić jakąś czaszeczkę małą, gdzieś tam obciętą z innego zestawu. Można, można, oczywiście. To nie jest kłopot. Yy, na tym ta tabardzie, na tej sukienersce możesz po prostu inną, inną nie machnąć. Yy, ten, yy, tą, tą zdóbkę na plecaku wystarczy wyciąć, na ramiennik hmm. zmienić i masz masz zwykłego lutenenta. Po prostu nie chciałbyś coś innego. Że zbroję. Yy, Mark 10. Fajnie wyglądają z tymi szatami, tabardami. Całkiem całkiem dobrze mm -hmm. to się zgrywa. I jeszcze do Dark Angelii i Blood Angelii wyszły, to co wspomnieliśmy, upgrade paki. No do upgrade'owania zestawów Mark 10 Armor. Z ikonami, z kroplami krwi w przypadku Blade Angeli Bardzo przyjemny miecz, power sword dla sierżanta. Dark Angelii fajnie go tak trzyma, opiera o ziemię. Dobry efekt. No i warto zauważyć, że y, sierżant intercesorów blood angelowych ma opcję wzięcia chainsorda. W przypadku Dark Angeli i ultramarinesów jest tylko power sword, okay. a tutaj mamy chainsord. Także tak, to były modele... Ale ręka na... jest goła, nie ma chyba żadnych symboli, nie? więc można wziąć sobie do wszystkiego. Eee, tak, tak nie ma na a, tak, tak, tak. Tylko, że no mówię, no w się nie masz opcji. No więc musisz... A, w kodeksie nie masz opcji? Nie. A, okay. Właśnie to jest unikalność oddziału intercesorów blada Angelowych, z tego, co tutaj widzimy. A czym się różni w zasadach Chainsordu od to od to nie ma. 1, 1, 1, a tak. a ma a Powersword ma mniej AP i 2 ma da ja? nie? Nie musiałbym sprawdzić, ale bo siła, bo ja, ja, ja rzadko, ja... rzadko Powerswordów używam, zazwyczaj idę w PowerX albo takie rzeczy. Hmm. Siła użytkownika AP minus 3 chyba jest na Power no, cool. A część to jest po prostu siła użytkownika APZO. Wiesz zero, so Force, jest force ma. ma także ma D3 albo D6 łądów. No, force, force Weapons ogólnie tak. Dalej mamy nowe zestawy Easy to Build, yy, czyli łatwe do skonstruowania. Proszę na takiej zasadzie, jak już są dostępni w handlu intercesorzy i rewersi. I to mamy agresorów, czyli również jednostkę primarisową w zbrojach Gravis, są to snapfity jednopozowe więc nie mamy za bardzo możliwości wymiany broni, jest jedna broń w pudełku i w tym przypadku są to chłopaki z numerami przepraszam, ale dla mnie, zresztą będę to poruszał później, ale dla mnie to, że nie możesz wymienić im broni na inną to to jest tak naprawdę jedyna różnica pomiędzy tym boksem, a boksem, który możesz kupić troszkę tak troszkę tak, tak. tylko tam możesz chyba ręce im obracać a tu nawet nie bardzo nie. Hmm i ktoś nawet powiedział, że easy to build agresorzy mają lepsze pozy bardziej realistyczne niż agresorzy z tego pełnego pudełka nie? no i jest też przede wszystkim różnica w cenie no bo agresorzy, trzech agresorów tych pełny, mhm. pełny box kosztuje chyba 180 zł a tutaj mamy za 100 zł tak, tych trzech Wiesz co, jaką oni mają alternatywną opcję do tych flamerów? Heavy yy, Bolt Storm Gauntlet, który jest jakby pistoletem heavy bolterowym. Wiesz co... Yy, Flamery wiecie, są dobre, Sary. Każdy, no. każdy flamer to jest D6 autohitów. Mm -hmm. Masz 3 kopaków co? 6 D6 autohitu. Chodzi mi o to, że jak chciałbyś tych kupić i przerobić ich z jakichś tam powodów, przerobić ich na tych heavy bolterowych, obcinasz im po prostu te No było trochę konwertowania. Teraz. Nie, obcinasz im lufki dokładasz lufę od heavy bolterów, czy coś takiego. I jak bardzo cię to mierzi, to jeszcze coś robisz z tymi kablami? Na przykład, no właśnie, możesz, żeby były pasy amunicyjne. Wiesz co, nie, możesz to nie, z, z, nie wiem, z Green Staffu albo z jakiejś tam metalowej tasiemki zrobić. czy Ale jak reszta bo to, to, to magnesujesz końcóweczki już. Hmm, to ja to już możesz, albo piny tak. robisz. nie? Piny łatwiej nawet chyba. No i dobrze, no i mamy też Easy To Build primary Redemptor Dreadnought. Który też niektórzy mówią, że lepiej wygląda niż ten boksowy. No i jest też dużo tańszy. To nie stoi tak. wyżej. On stoi, wiesz co, nie wiem, nie wiem czy da się nogi temu boksowemu zrobić, ale ten dla mnie jest, on ma to samo co yy, i to, to jest dziwne, bo mamy tak, mamy Helbruta tego pudełkowego, mhm. który ma mega niedynamiczną pozę, ma milion Ta, opcji, ale stoi po prostu, stoję jakbym, nie wiem, jakbym ktoś mi wsadził kija w tyłek, tak? I, I ten tak wygląda, natomiast ten Hellbrut z Dark Vengeance super dynamiczna poza. Co prawda tylko dwie opcje broni, bo, bo, bo ten power fist Hellbrutowy i Multimelta, którą ja sobie na autokanon przerobiłem w swoim modelu. A y, tutaj z kolei mamy jakby odwrotną sytuację, że ten snapfitowy jest taki bardzo statyczny, ze stoje. No to powinno być. Yy, a chyba ten pudełkowy ma więcej jest, opcji ustawiania tam. Troszkę tak, ale pamiętaj, że to jest opcja taka sama jak pamiętasz, na pewno kleiłeś i ja kleiłem kontemptora z bitraja. No ja on sobie mogę go, go mocno... Z... Można gociałem. sobie go pociąć, można go w pewnym stopniu przepozować, żeby troszkę lepiej wyglądał. Nawet jak już tutaj w pasie go przekręcisz, że jest troszkę bokiem, to od razu lepiej wygląda. No ja go w pachwinach go ciąłem i właśnie w pasie go ciąłem. Też, też, też. też. No więc yy, tak, no, Redemptor to jest chyba coś koło 200 to pełne pudełko, a tutaj mamy za 125 zł. Dalej mamy release do Edgardów y, Lord Feltius i Splamiona Cohorta. <gryzujesz> e, więc jak bardzo byś chciał ten model? <gryzujesz> to mi się od skali chceacher? od 1 do 10, do 10, nie umiem mówisz, przepraszam, minus 2, pierdzi nie, serio to tak jeżeli mamy już tych, tych terminatorów, tych standardowych to, to będzie po prostu tanie uzupełnienie oddziału zwłaszcza, że to są unikalne skalpty i zamiast kupować drugie pudełko tych samych kolesi kupujemy sobie tych trzech możemy ich dodać, oni, są, oni mają unikalne tam skalpty unikalną broń pancerze, takie dosyć charakterystyczne, są taką muchą na brzuchu i ten Lord też ma tą muchę. W Lordzie mi się nie podobają głównie dwie rzeczy: yy, to poroże, któremu porasta zbroję, wygląda fatalnie, jak na mój gust. Zresztą ten środkowy termos też ma takie coś. Mm -hmm. jakieś... Tak, ale ten ma to, wiesz, jeszcze wyższe, tak? No. Nie, nie, lubię, nie, lubię, nie lubię, jak wiesz, coś ponad model tak bez sensu wystaje. Yy, kosa jest taka mm, ok,-ish. Okay Tylko po co te gluty spływają? Wiesz co, gluty to sobie możesz ściąć, to ja akurat no nie, nie jestem problem. Nie, czy ma jakiejś broni w ręce, to nie jest jakaś kurwa. Z... Wiesz co, to jest jakiś orb, nie wiem... No właśnie, no może jest to właśnie... Takie... Może ma jakieś zasady do tego, nie, nie jestem pewien. Natomiast absolutne po prostu rzeczą, która jest jakby śmietanką tutaj, tego modelu, wisienką na torcie, o, na to jest kurwa jego twarz. Po prostu jakby doszedł w zbroję. Wygląda jakby się zwalił w zbroję po prostu i Więc pierwszą rzeczą, jaką na pewno bym zrobił, mając ten model, to wyciął mu tą gębę paskudną i wsadził tam jakiś hełm. Nawet z jakiegoś, nie wiem, z katafraktów takich, czy, te, czy z startarosów y, y, tych co, co mam do 30, czy nawet jakiś zwykły terminatorowy hełm, cokolwiek, ale nie kurwa tą twarz. Czy wiesz co... Ja... Ja wiem, że narzekamy na te monopozy i, i na to, że są jest dużo rzeczy do, przy nich do robienia, ale z, taka mała dygresja. Kiedyś mieliśmy metalowe modele, które kosztowały w cholerę pieniędzy i, i żeby je edytować, czy edytować, konwertować, musiałeś ciąć ściąć w cholernym metalu. Teraz mamy plastikowe modele, które no, też są nadal drogie, ale przynajmniej w, pla w plastiku się to wszystko łatwiej robi, nie? Więc tak już, już narzekamy na to, ale, ale umówmy się, no, możesz sobie to spokojnie zrobić, tak? Tylko z jednej strony po co, skoro płacisz tyle za model, tak? Znaczy, ja po prostu tego ja modelu nie kupię, to jest zwyczajnie ja, Ty nie, ale wiesz co, mam takie mieszane po prostu odczucia. Po no? prostu mówię co, wiesz, jakbym miał, co bym zrobił, tak? Po prostu mając ten model do mojej armii. Natomiast jakby to, że nie mogę nic z nim zrobić, albo żeby to wymagało ode mnie naprawdę dużo pracy, mhm. a tak naprawdę ten model mi się jakoś fenomenalnie nie podoba. To nie jest tak, że o, peleryna jest super, to jest super, tylko trochę może bym go przepozował i zmienił mu głowę. Mhm. Nie, to jest po prostu... No, okay, no jest model. Ile kosztuje ten, S ten koleś? Spoko, no, to 125 zł. zł. I wiesz co, to jest no, cena troszeczkę wysoka. No ale masz cztery modele, więc wiesz, jesteśmy gotowi dać 75 zł za, ka za kapitana w Grawista. No może? ja nie. No, nie ty, ale... Ja też nie. <laughs> Okej. Okay. Są ludzie, którzy są gotowi dać za 75 zł za model 1, tu za 125 tych masz cztery które są no jakby nie do nie patrzeć są fajne modele kwestia subiektywna tak ale no, są to inne modele niż masz podstawce jest to nowy model szefa Wiesz ja się cały czas będę trzymał tego że najbardziej z tych przez ostatnie 3 lata boksów jakie wyszły to najbardziej mi się podobają te boksy Y, te ramki hmm. z Betrayal of Carf i y, Burning of Prospero, hmm. bo tam mogę sobie w bardzo łatwy sposób każdego tego żołnierza indywidualnie czy Terminatora, hmm. naprawdę mogę go przepozować, podoklejać bitsy, jakieś. chcę. Łatwiej chcesz. dodawać niż odejmować. Nie, no? to, to, się y, zgadza, to Wiesz... Broń mu jaką chcę postawić, jak chcę kapitana, żeby nogę miał na tym, nogę miał na hełmie, tam zabitego wroga. To naprawdę są dwa, trzy cięcia, i ten model jest zrobiony. A nie, że muszę heblować, wiesz. Wszystko, bo ma jakieś, tu mam macki i ta macka mu gdzieś tam wchodzi pod pachę i jak chcę go przepozować, to muszę, wiesz, wycinać pół modelu, żeby móc to zrobić. Tylko widzisz, to jest, tak mówię, to jest bardzo subiektywne, bo ty wolisz, ty, ty wolałbyś dodawać rzeczy, nie? Ale jest masa na pewno ludzi, którzy wolą kupić model, klik, klik, klik. Tak, ale oczywiście, no, słuchaj, i zawsze gra. jak tu będę coś mówił, to będę mówił ze swojej perspektywy, tak? Tak, no ja wiem, bo to pewnie też ludzie słuchają. Dobrze, jak słucham. tam Garbusek Chaosu, czyli Mythic Black I wiesz co, i tu mi absolutnie nie przeszkadza to, że on jest snapfitowy, bo tak no naprawdę to to jakby charakter tego modelu nie daje Ci dużo pola manewru, co byś mógł z nim zrobić. Ewentualnie go postawić na jakimś kamieniu, że tam wjeżdża jakoś bokiem, czy coś w mm. tym stylu. I chyba jedyna rzecz, jaką tu można zrobić, to nie wiem, może troszeczkę mu poobcinać broń, żeby jakąś nie wiem inną opcję mieć, czy coś takiego. Też nie pamiętam, jaki on ma loadout. Ale myślę, że, bo widziałem wypraski, że na przykład obcięcie mu tej multimelty i wstawienie tam czegoś innego to nie jest kłopot. Nie, bo jest ładnie. Obcinasz tak. nie jest, nie? Obcinasz i po prostu wyklejasz coś innego. A takie pytanie: broń nie czy w skoro widzisz wypraski, broń są jako osobne, po prostu przyklejasz broń, czy są. Nie, jest taka tyczka, co prowadzi się i jakby wklejasz jakby, nie wiem, spód model. Wiesz o co mi chodzi, nie? Nie. Dobra, na przykład na zobacz, głowa tego kolesia no. to jest tak, jest głowa i jest takie coś w kształcie litery Y mm. i na tym się trzyma i głowa i ramiona. A okay, I to, to doklejasz jakby z modelu i tu mm. jest coś podobnego, wiesz, okay. że nie jest, nie jest problemem to obciąć mm. i, i skleić to osobno, albo na przykład dziura, która ci zostaje, nie wiem, zagrinstafować ją, mm -hmm. czy tam napchać tam czegoś innego. Albo Tak, nie wiem, Azbestu. Okay. <ślech> i dać dziecko, <ślech> więc y spoko. Ten jest akurat spoko. I to, to jest taka dronka na kołach. O, na takich małych No, to nie, no. no. Tak, to garbusek. są Także tu nie, nie ma kłopotu z tym modelem. Dobra, słuchajcie. No, na następnej stronie mamy powrót legendy. Uff. Sly Marbo. Czyli kataszański zabijaka. Jak się ta podoba model? Ta -ra -ra, ta -ta -ta On jest w końcu w plastiku, czy nie jest w plastiku? Plastik. W plastiku. bo widzieliśmy, w cie krążył prawdopodobnie... Czartatora. Zamuciłeś. Bo jest łatwiej niż temat Rambo. <głos> <głos> tak się to nie jest muzyczka z Rambo. Czego to jest muzyczka? No z Rambo to by było coś takiego, tak? Eee, widzieliśmy żywiczny taki prawdopodobnie prototyp tego modelu no. i tak się no czy nie, on będzie z Forza, czy on będzie z GW? Ale jednak jest z GW i zresztą cena nas naprowadzała, bo każdy charakter się tutaj z złotych. Ale on z idzie? W, w nie, co tam idzie z głową Orka i z tą, z, z, Little z, Shop z Little Shop of Horrors, z tą roślinką mięserzną, co piła do Scone John Nie wiem, czy oglądaliście Little Shop of Horrors kiedyś. Z tym, z tym małym koleśem w okularkach. Tak, w, tak, z, tak, z, tak, tak. To była wielka, ta, gadająca ta. Bardzo fajna zresztą. Lord Celestan Gabriel Shurha. To już skończyliśmy slime, Marvel? No to tak, no ale co tu do ja no, Z naszego zasady. No. Kiedyś, to, kiedyś był, pamiętam, taki, że on miał jakieś tam. Wchodzi i wygrywa grę. Nie, nie, nie, wiesz co, tam było coś takiego, że go się. Chyba rzucało się go na tyły, i on, jak ginął, to chyba się detonował jakieś ładunki na sobie, coś takiego, Detonuje. i mógł zabrać. Nawet ginąc, mógł zabrać, wiesz. Więc opylało się go na przykład wrzucić gdzieś i posłać na przykład na HQ wroga hmm. nawet jak ten, wiesz, nie wiem, tam Lord House'u go zabił, to była duża szansa, że Barbu wybuchnie i go zabije przy okazji, tak? E, to więc taki więc... stało po prostu. <śmiech> no, to był, on był taki... Jedna ręka na zapalniku. Behind enemy lines, nie? Ogólnie. Dobra, jedziemy dalej. Mamy, tak, mamy Stormcasta bogato zdobionego. Mi się Stormcast podobają, także zawsze fajnie, jest spoko. To, goła głowa i w ogóle okrągła tarcza. No, fajne elementy, ale nie jest ani bo kosztuje stóby. No więcej plastiku, jak już mówiłem. Na A ma jakieś momencie. opcje? Bo zazwyczaj ci monopołzowi bohaterowie, jeżeli oni nie są imienni, to mają chociaż tam, nie wiem, jedną, dwie bronie To on jest imienny. Mhm. Czyli on jest imienny tak jak tam ci byli imienni ci nie, wygląda w Sigmarze że chyba już jest tak, że masz takie imię. Mhm. Jest imienny imienny. Tak, dobra. Mamy nową drużynę do Blood Bowl Elfheim Eagles, czyli elfy. No, no są. Fajnie, że są. Fajnie, że ta grania umarła, że GW dalej ją supportuje i cały czas coś do niej wychodzi. No będzie wychodzić, będzie wychodzić. Zresztą y, możemy zobaczyć, y, no, wyszły karty, wyszło ich boisko. I tak będzie prawdopodobnie z każdą bandą, która wyjdzie. Bandą, drużyną, która wyjdzie. Y, że będą to rozwijać w ten sposób, że będzie wychodził cały zestaw, żebyśmy mógł sobie kupić. i Czysto będą kolekcjonować całość, kupować wszystko. Będą mieli fajną kolekcję różnych boisk, różnych. Y, Wszystkiego, tak naprawdę. jest naprawdę rewelacja rzeczy, jeśli chodzi o walory kolekcjonerskie. Typowo. Kupujesz sobie dużo, do tego masz swoje dedykowane karty, nie musisz nic wymyślać, nic szukać. Bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że tak będą ciągnąć też na Kromundę, tak? I, i że, że będzie to nadal utrzymają tempo wydawnicze. To, to jest fajne. Forge World yy, Dobra, wychodzi nam yy, Karab Kuln The Risen. To jest, to jest taka postać z Czyli chapteru... tu tłumaczą skarab kulny ze wzwodem. Tak, powstały. To jest taki chapter autorski Forgeworldu, który nazywa się Red Scorpions. Oni są bardzo przeciwni mutantom i tak dalej, tak dalej, więc... Odmawiają na przykład sojuszu z pułkami gwardii, które używają ogrynów. Bo to są mutanty, Up humans. No, ogólnie wiecie, czysta rasa, te sprawy, znamy to. I... To jest w ogóle ciekawa, ciekawa jakby postać z tego względu, że mm, to są ogólnie figurki najlepiej sprawdzające się chyba tematycznie do, w kampanii Badab War. Mhm. Y on ma schemat y zasad jako sierżant chyba na początku, potem ma y taki i tu już mamy model Commander y Korn. I w Terminatorce. I on jest w Terminatorce z, ze Stormbolterem i z, chyba z Power Swordem, i to jest ta zbroja Indomitus, tylko w zdobieniach y, chapteru. I fabularnie on zostaje tam gdzieś ciężko, ciężko ranny, no i wsadzają go w Lewiatana, i to jest jeden z niewielu Lewiatanów takich stricte 40, bo wszystkie lewiatany te takie generikowe mamy do. głównie do 30, albo możemy ich używać jako Chapter Relics. I ma bardzo unikalną broń, bo ma taki twin linkowany assault cannon, który nie jest na wyposażeniu tych standardowych lewiatanów, nawet, yy, nawet 40 owych bo assault cannon mają dwa legiony w 30. Imperial Fiści i mają jeszcze Blood Angele, właśnie pozostałe legiony mają arcychujową yy, rotor cannon, która wypływa dużo strzałów, ale o sile 3, gdzie przy grze, gdzie masz sam. Power Armor, po prostu jest to nieopłacana inwestycja, no nie, żeby w coś sposób. się ubrać. Dalej, e, mamy dwóch bohaterów e, imiennych. Jeden ma sztandar e, z logiem e, chapter'u i drugi ma power sword w takiej bojowej pozycji stoi. I można ich ustawić sobie na takiej mini dioramce, jak niektórych bohaterów z herezji, typu Nokena czy Abadona. Do tego Forge z rozpędu przypomniał takie starsze, starsze upgrade paki, które oni mieli do, do tego czapteru Red Scorpionsów, mianowicie Vanguard Veterans z jump packami i, i przeróżnymi, tam, przeróżnymi tam brońmi specjalistycznymi. I można sobie też kupić taki upgrade pack dla zwykłych taktycznych Red Scorpionów, wykorzystując, oni to sprzedają w takich bandlach, wykorzystując tych herezyjnych wojaków w pancerzach Mark 4, bo Red Scorpioni zazwyczaj i w artach i ogólnie Forge World ich przedstawia zazwy zazwyczaj w zbrojach Mark 4 albo innych zbrojach z czasów herezji. Nawet inny taki bohater, no oni mają li Librariana takiego, też jest w Mark 4, więc jakbyście chcieli Librariana do herezji jakiegoś fajnego, to możecie skonwertować tamtego kolesia, spiłowując mu po prostu oznaczenia legionowe. Ok, dalej przechodzimy do e, książek Black Library. Z Black Library wychodzi książka kolejna z serii Gaunt, Gaunt's Ghost, Duchy Gaunta, Warmaster. E, bardzo fajnie wydana książka w duży format z twardą prawą. E, kupiłem sobie, czeka już w kolejce do do czytania. Dalej mamy z Horus Heresy mamy Old Earth, Mika Kaima, czyli stara ziemia. E, tutaj na okładce mamy salamandrów, więc e, możemy podejrzewać, że salamandry będą w historice. Coś mi mówi, że tak. Dalej mamy Fabius Bile Clone Lord i to jest coś, co całkiem fajnie zaczęło chyba GIWO od jakiegoś czasu robić, że Wychodzi książka, wychodzi pd, wychodzi audiobook, wszystko w jednym. Jak mi tak na zestawie możecie kupić, to chyba niestety trzeba płacić osobno za każdą rzecz. Albo posłuchaj na YouTubie. No, jeśli ktoś tam wrzuci. No i dalej do e, Sigmara mamy e, Hallow Knights*, Plague Garden. E, poniżej mamy przypomnienie o książkach dwóch, które wyszły e, dla początkujących. Do e, Warhammer e, Age of Sigmar mamy Hammer Hall i inne historie. A do 40 mamy Crusade i inne historie. Powiem wam szczerze, że kończę już książkę Crusade i inne historie. Gdzieś tam w przerwach sobie czytam. I powiem tak, są bardzo fajne historyki, bardzo zaskakujące niektóre. Od takich krótkich opowiadań o tym, jak ktoś tam rozwala kogoś, do, do pewnego stopnia głębokich takich przemyśleń, które są ubrane w jakąś tam historyjkę. Jedna z tych takich historii, na którą warto zwrócić uwagę, to jest opowiadanie o siostrzyczkach, o, o Sisters of Battle lecących na planetę, na której są e, replikę ludzi, czyli takie klony zmodyfikowane, ludzkie, które miały być wykorzystywane jako e, mięso armatnie, po prostu e, lepsze, szybsze, mm. bardziej odważne i które przejęły kontrolę nad światem, po prostu, mm. nie? Nad, tym, nad tym światem, by było odcięty. No i trzeba ten... A ten świat ogólnie, w Imperatora, tak mega mm -hmm. i chcą być przyjęci do, do wiesz, do, do, do Imperium. Do Imperium, no i w momencie e, przyjęcia Imperium... E, no niestety muszą iść do laboratorium na badania, bo w sensie idziecie na jak będziecie kolikami doświadczalnymi, no bo fajnie, że chcecie przyjąć i, i, imperium na swoją planetę, ale niestety w, w, w imperium jesteście non-human i nie możecie być traktowani na równi z nami. I no takie są różne rozminki moralne wręcz do pewnego stopnia. Inne historie też są fajne, na przykład takie opowiadanie o Jaryku, który utknął w, w Liman Rasie Przewrócony do gronogami i, i broni się przed tam hordą orków i pomagają mu jakieś tam, już nie pamiętam teraz nazwy tego y, zakonu, który mu pomaga y, się wydostać. Bardzo fajna, przyjemna książka, A tym bardziej że te książki nie kosztują dużo, bo one kosztują 25 zł, więc y, jest to książka, którą y, -prze przeczytam, postawię na półce, bo jeśli ktoś będzie chciał się wcią wciągnąć 40, sądzę, że można mu spokojnie dać, mm -hmm. y, dać to, pokazać, które opowiadania są krótsze, żeby tak się po prostu wczuł w klimat. Bardzo fajna rzecz. Ja bym od, od razu do 42 strony. Nie będziemy się rozwodzić nad wszystkimi modelami Golden Demonowymi, ale nad tym modelem <coughs> Karola Rudyka warto się pochylić. To jest bardzo mocno skonwertowany hmm. Renegade Knight. Korna. Tu są elementy z Heralda Korna. Heralda właściwie. No i to, co Karol Rudyk już nas przyzwyczaił do tego, czyli malowanie obrazów w skali mini, można powiedzieć. Hmm. W wycie, to na przykład okładki kodeksu chaosowego, jakieś arty z gry. To jest czarna na tym, na logawice. Umieszczone na płaskich elementach zbroi tego Nike. <śmiech> no, <śmiech> wygląda. To, no, powiedzmy, że płaskie. Wygląda to kosmicznie, można powiedzieć. Znaczy, tak, z jednej strony skill, jak najbardziej, aczkolwiek wątpię, żeby kiedykolwiek, jakikolwiek chaosowy knight, jakikolwiek chaosowa postać miała tak uszczegółowioną zbroję. Wątpię. No tak. Może, może jakiś tam abaddon czy jakiś inny, nie wiem. No, na pewno nie od korna, bo od korna to ważne jest, wiesz, czaszki... Emperor tak. z Oni mogą mieć taką... Drone. Oni, Oni tak, mieć, tak. no z na przykład może być tak, jak na następnej stronie mamy też... Bardzo mi się no, podoba. Też knighta. No kwiatek mi się tam nie podoba osobiście, ale inaczej, kwiatek Podob... nie pasuje, ale... Bardzo mi się podobają te motywy żeber, i... tak. które ma na, na, ty... na piersiowej jakby części pancerza. Tak, ogólnie widać skill, bo po prostu jest nie, niesłychane ilość po prostu na, na ciężarówki ten skill. Fajnie jest fajnie, no zobacz, na hełmie jest taka czacha. Tak, nie? tak, tak, trochę Sz... jak na myśliwcach, nie? Czy coś tak, tak, tak, Bardzo fajnie, przez Richarda Greya namalowany no i Gorka mod, który oczywiście podoba mi się ze względów y, oczywistych <grym> ale nie, jest naprawdę fajnie zrobiony model bardzo fajne rozjaśnienia y, przebicia <grym> no i mamy duel tutaj mamy między, między Witch Elfką i Rothmungerem Dalej też mamy kilka dueli, czyli takich no potyczek. Sisterka kontra czarnoksiężnik to tak. insanów, Tutaj Asasynka kontra jakiś, z kultu genokradów, kogoś. Tak, no i to jest, to jest naprawdę rewelacyjne model Bardzo fajny pomysł, jeżeli na przykład macie jakiś model, który no nie pasuje wam za bardzo do, do Waszej armii, a bardzo byście chcieli go pomalować, to zróbcie coś ciekawego z nim, na przykład chociażby taką dioramkę Jest to coś, co można postawić na półce, kogoś zainteresować kogoś znajomego. I po prostu, y, cóż, może się wciągnie. Dalej mamy serię czterech battle reportów, które y, przechodzą przez wszystkie systemy tak naprawdę. Mamy battle No, rip... nie wszystkie. No, no, jak nie przez wszystkie? Mamy Hobita. Mamy Hobita, gdzie jest Battle of Erebor. E, for Erebor, ja przepraszam. Że żenar... <śmiech> e, gdzie jest bitwa na dosyć małym stole, bo cztery na 4 tylko grają. Ale to jest tak trochę wygląda... Trochę w sumie skirmishowo, mi się wydaje, nie? bo tych modeli nie jest aż za dużo. Nie jest dużo. Nie jest dużo, więc to jest, to jest fajne. I fajnie, że pokazują, że jednak... Ktoś w tego hobita gra. Znaczy wiesz, no to, że to nie jest popularny system u nas, to nie znaczy, że... Tam tak, w Anglii cały czas idzie, jest no? bardzo popularny z tego, co... Że co Poza tym w Polsce też ma dosyć duże no, cały czas wsparcie i ludzie, ludzie w to grywają. Poza tym widać to po, mini, po polskim mini targowisku, gdzie cały czas modele chodzą z rąk do rąk. To nie jest tak, że wszyscy znaczy, sprzedają. Jedną z sił tak naprawdę Warhammera jest to, że on jest tak bardzo dostępny i tak hmm. rozpowszechniony. Ktoś to kiedyś dobrze nazwał, że jeżeli każdy miałby faks, to mm. ten fax jest przydatny. A jeżeli w mieście dwie osoby mają fax, no to nie jest to najbardziej brzykoczna maszyna. To jest samo, jak jest tutaj. Jeżeli dużo osób by u nas w Łodzi na przykład grało w War maszynę, mm. a dwie osoby w Warhammera, no to wiadomo, że my byśmy ten podcast mieli w War maszynie raczej, mm. tak? Nie o Warhammerze. Wierze, tak? Jeśli by na się świat oczywiście. Dalej mamy Everwinter Curse, czyli Battle Report w świecie Age of Sigmar. Sigmarowy, no. e, w Sigmarowy, gdzie mamy moich... moich e tych, e... A składałeś już coś w końcu, czy w pudełkach leżą? ostatni? Leżą w pudełkach, czekają na swój czas. Moi... Ale nie w okay. cycków, więc najpierw na kromon. Tak, właśnie, dokładnie. Okay. No I... Ogry? i... I... I... I Caradron, e... Overlord. Overlord. Harabarabaradron. Tak, no, Carabarabaradron. tak. Carabarabaradron. tak Carabarabaradron. Bardzo fajnie zrobiony battery port. Bardzo fajnie przygotowany stół zresztą, to muszę zwrócić uwagę, że jest... E... Bardzo flafowo zresztą zrobione, bo... Ehm... E... Jak się nazywałem? Boże, wyleciała mi nazwa z głowy. Yy... Bisklo, Raiders. Bisklo Raiders, tam gdzie oni się poruszają, oni w ogóle uciekają przed wieczną zmarzliną, jak ja to sobie tam nazywam, nie? prostu mm -hmm. goni ich mróz jak oni zbyt długo się po... zatrzymają w jednym miejscu, to zamarzną, wszystkim cała żywność i po prostu dlatego oni nie mogą są y, y, rasą nomadyczną po prostu. I cały czas się muszą przemieszczać. ludy przyleciały i powiedziały, nie, ale idzie. I to jest bardzo fajnie pokazane na tym stole przy, przy, przy deploymencie. Podejrzewam, że ktoś, kto robi ten stół, znał Fluffy i po prostu mm -hmm. może tak chciał zrobić. Bo tam, gdzie idą, zobaczcie, że jest mróz. Nie? Tak się wystarają. Nie? Jest bardzo fajny... Sigmar Sigma Sigma ma jeszcze takie śmiesz śmieszkowate zasady, typu, że coś tam musisz robić, nie wiem, że, nie wiem beknąć, To było na początku. W to... Open play. W Open, open play, play to play. było. To w przy kar karadronach musisz robić, arr, arr. <ścoughs> no, także mamy Battleport na wiele stron, bardzo dużo fajnych zdjęć. przy no. Mistrol Raidersach musisz ugryźć przeciwnika w nogę. Masz <ścoughs> przerzuty wtedy. Dalej mamy Battleport z Necromundem czyli z tej nowej nekromunii. Chciałem zwrócić uwagę na stół. Jakie to jest fenomenalne zjawisko, słuchajcie, że jak się spojrzy, weźmiemy jeden kawałek terenu, jaki tu jest, jeden budynek na przykład, no to nie jest jakoś super. To jest głównie baza, wash, dry ewentualnie gąbka brudzik. Nie? I pigment. Ale jak wszystko złożymy do kupy, no to stół jest przepiękny. Robi wrażenie. Skater teren w postaci tych beczek jeszcze gdzie nie gdzie. No, to teraz małe w, wracając z... do tego, co składałem, to mniej więcej składałem to plus jeszcze trochę. Tak. To, co tutaj jest, to jeszcze trochę spodałem tych rurek, bo z, y, tych rurek, które tutaj mamy, tych, tych nie wiem, jak one się nazywają. Już w prostu Relay Pipes. Prometrium Relay Pipes, to składałem chyba dwa zestawy, plus jeden ten starych tych rurek, tych cieńszych. Um, tych budynków takich właśnie z tymi puszkami, z kodami. Pięć już tych puszek złożyłem, także tego sporo będzie na naszym stole jest, stagrafowym, więc... Y, i mam nadzieję, że ich będziemy malować mniej więcej, może nie w tą kolorystykę, ale w ten sam standard będziemy malować. Że po prostu podstawowy kolor, bo tak jak szwagier powiedział, poszczególne elementy nie robią wrażenia, po prostu widzimy, że to są takie no, pociapane. Ale nawet widać, że jak jest jakaś ikona, mechanikum, czy orzełek... Nie jest pomalowane. on jest w ten sam kolor, co cała tak. reszta, tak? I to wszystko jest tak samo na jedno ale wrażenie robi rewelacyjne. No i bez tego dużo. To bez to tego jest dużo. Ogrom, tak, jakby tak, cię tak, przytłacza, nie? No. No. I no, oczywiście mam battery pod rozgrywkę całą. Możemy sobie przy, przy okazji troszeczkę zasad poznać z tego, co przeglądałem. Jest tam parę rzeczy wyjaśnione. No i na koniec mamy e, Asaltum Urdek, czyli Warhammer 4000, więc powiedz mi szwak, że jaki system ominęliśmy. Shadow War Armageddon. To nie jest... Ach, no dobrze, okej. Okay. Necromunda, no to mniejszy to samo by zrobili. No. Ale tak. Y, mamy Asaltum Urdek w walkę między... Horus Heres. To już kolejny ominięty. Horus Heresy nie jest y, White Warfowy. Systemem. Nigdy no, nie było chorus no, no, herzybatoryportu no, no, w White Warfie. Na pewno nigdy. Na pewno była Army of the Mont nie raz. No to tak, ale to jest Armia of the Mont, są figurki, nie? Ale w, produkt GW. Ale mogłoby być, tylko że musiałby Rut z końcu wejść w White Warfa. No i mamy tutaj oczywiście i Jandem, czyli Eldarów, i Dark Angelsów, czyli bardzo na czasie. I już mamy na przykładzie te modele, modele primarisowe również. Tak, tak i repulsora Adam mamy, mundiali. tak yy, i mamy. Mamy tego kapitana nowego, nie? Nie, ten jest ten tak. lieutenant. No, jest, no, jest. No i tutaj, i tutaj co jest ciekawe, nie wiem, czy gdzie są punkty, mamy asymetryczną grę. Mamy 174 punkty po stronie Eldarów i 149 punktów po stronie Dark Angeli, dlatego, że mają swój element w terenu. Mają narracyjną misję, a nie Mesh tak, Play. Tak, tak. No tak, tak, tak. No ale mówię, no gra asymetryczna, więc te punkty niekoniecznie muszą być równe, co jest bardzo fajne i... Świetne jest to. Bardzo mi się podoba. Oh. No niestety. <śmiech> Ale ma te obrzydliwe drzewka. No bo A. się nie sprzedają, muszą je wszędzie wciskać. <śmiech> Nie wiem, chyba, że się no, w Wami sprzedają, ale nie widzimy, jeszcze ich w Polsce nigdzie. No dobra, dalej mamy artykuł o 6 pary, więc jeśli ktoś nie grał w 6 pary, to może tutaj ominąć sobie spokojnie parę stron, ale... albo nie To są takie zamier... dosyć przyjemne porady, taktyczne, że na przykład, które karty warto dla której armii wziąć, co one robią, jakieś kombinacje kart, Dokładnie. że jeżeli nam wejdą na rękę dwie albo trzy karty z kombinacji, którą sobie wymyśliliśmy, to może naprawdę fajne efekty osiągnąć i tak Bardzo dalej. Bardzo fajne. Co zresztą parę razy nam się w grach zdarzyło, że na przykład szwagier zagrał jedną kartę później zagrał drugą, a później trzecią. Zdarzyło ci się raz tak, że tak, tak, taki fajny kombos, że a to jak zrobisz ten atak, to zrób jeszcze jeden, a później jak ci się nie uda ten jeden, to jeszcze zrób tamto. I tak naprawdę w, w jedną aktywację potrafił mi e, e, zabić postać. Um, następne mamy z, y, dodatkowe zasady do Space Hulk'a, czyli bardzo fajnie, że odświeżają trochę ten system i, i, i przewracają go do życia, no, że po prostu wraca. Że... Podejrzewam, że jest to dlatego na tym spowodowane, że ej, właściwie to mógłbym komuś kupić Space Hulk'a na święta, nie? A przy okazji, to, to jest te nowe zasady, one jakby wprowadzają armię Jeans Stiller Cult do Space Hulk, a, że można tak. użyć modeli tak, tak, tak. kultu genokarakteru. Czyli nie tylko Jeans Stillerów, ale też Jeans Stiller Cult, po prostu. No właśnie. Tak, dokładnie. No i kontynuując przypominanie o systemach i, i, i, i odświeżanie mamy Broadbowla, czyli tutaj mamy po prostu troszeczkę informacji, jak prowadzić skuteczną, chciałem powiedzieć, jak dobrze prowadzić ligę w swoim środowisku, czyli kilka porad, rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, które powinno się zwrócić uwagę, żeby to miało sens i żeby ludzie chcieli przechodzić i grać w naszej lidze. No i oczywiście później e, przypominajka o tym, co możemy do Blood kopić. kupić. Illuminations? Michał, chcesz powiedzieć trochę o Illuminations? Illuminations są sygmarowe, także no, po prostu mamy kolejne te krainy śmiertelników y, namalowane. Kraina ognia, kraina czegoś tam. No. śmierci. No ładne, ładne arty. Kraina śmierdzi serii hobbystycznych artykułów, które stały się już stałym elementem właściwie White Warfare i to w szerszej formie niż kiedyś. Mamy poradnik, jak robić zdjęcia figurek, jak doświetlać, jakie ustawienia aparatu wybierać. Nie będziemy Wam szczegółów opowiadać. Można sobie wziąć i przeczytać po prostu. Naprawdę jest to warte uwagi. Pod jakim kątem ustawić dany model, żeby korzystniej wyglądał. Tu mamy przykład, na przykład błąd, który ja popełniałem osobiście robiąc zdjęcia. Jak robimy... Rajno, na hmm. przykład to tak, żeby troszkę dachu było widać jest nie, nie... bardziej ciekawy model Tak, bardzo tak, ciekawy wygląda tak. no i od razu za jednym zdjęciem można pokazać jak zrobiliśmy dach, a nie tylko taki płaski model poza tym jest to jest to, ten, cały ten poradnik jest podsumowany słowami, że jak już zrobicie sobie te zdjęcia to wysyłajcie je do nas my chętnie je w Dwarfie opublikujemy więc naprawdę jeżeli macie fajne modele dobrze pomalowane i chcecie żeby były opublikowany w Dwarfie Zróbcie im dobre zdjęcia, najlepiej według tego poradnika, yy, i wysyłajcie. Będą umieszczać. No tak, ale powiem Wam szczerze, że ostatnio Fleo z Fix Factory zrobiłem zdjęcia modeli. Moim zdaniem były dobrze zrobione zdjęcia, z dobrym kontrastem, dobre wszystko. Odrzucili je zdjęcia, ponieważ są za ciemne. Może były za ciemne. Nie były za ciemne, bo wszędzie publikuję takie zdjęcia. i są no, na Ale ty publikujesz, a nie Jedyne co, to mogę powiedzieć, że ewentualnie do druk mogą być za ciemne. Że w, no, w momencie, maszynę. kiedy się wrzuci maszynę drukującą, wyszłyby za ciemne. No tutaj tak, ale no, nie, nie różnią się niczym od finalnej wersji tego, co tam wcale. Jedyne co, to też były na białym tle, więc nie wiem, nie wiem, do czego mogę się przejść. No ale po, yy, przestrzegajcie tego poradnika i wrzucajcie swoje twory odrzucają naprawdę różne ciekawe rzeczy, więc... A skoro już nie... o tym mówimy, to mamy przykłady w tym White Dwarfie dwóch modeli naszego kolegi Mateusza Strąfa. Tak jest. Bardzo fajnie pomalowany intercesor Lieutenant z Dark Imperium. Mm -hmm. Nie wiem dlaczego podpisał to White Dwarf jako intercesor Sergeant, bo to jest różnik tak naprawdę. A może by się pomylił. <coughs> może? I Brock są zakuty w zbroję Krasnolud. A tego nie było już Nie. Nie, ja to po mówiłem momentu. po prostu na przeglądzie White Warfa, wiesz? A, Dlatego właśnie się, się Ale od razu jedna uwaga, się w uzbrojcie, uzbrojcie. uzbrojcie się w cierpliwość, ponieważ z Mateuszem rozmawiamy i on to wysłał ponad 6 miesięcy temu. Więc to nie jest tak, no że. że wysła... mają pewną kolejkę, tak? No, White się no, jest 3 no. miesiące do przodu, robione, więc no. to nie jest tak, że, że, że to od razu się pojawi na następnym numerze. E, jest kolejka. Ale wracając jeszcze do strony 130, mamy dział, który zawsze mi się podobał, o czym już chyba mówiliśmy. Army Sound Parade. Armia Stronkasów, nie jakaś wielka armia tak naprawdę, bo tu jest kilka oddziałów, piechoty jeden, tylko tutaj rozrzuceni są tak na grę, mery, ale mery. właśnie bardzo ciekawie zrobiony taki była, był taki level w Diablo 2, gdzie były jakby zawieszone w próżni takie platformy i się takimi łukowatymi przejściami przechodzimy mm -hmm. między nimi i tak dalej to jest drugi chyba drugi, tak, tak Albo jak w tych Watchmenach dr. Manhattan na Marsie robi clockwork. Tak, tak, tak, tak, tak. ten clockwork taki taką To też troszkę tak przypomina to. No ciekawy pomysł, ciekawie zrobiony, niewątpliwie. Eldarzy bardzo fajnie stoją. Eldarzy, no tylko, że są brzydkie drzewka. Są brzydkie drzewka. To... No ale to pasuje do ich świata może, no nie wiem. I powiem Wam, że nie nie średnio mi się podobają takie puszyste kępki trawy losowo rozrzucone. Jakoś tak... Jak jest taka wyschnięta ziemia, to ta trawka powinna być, nie wiem, bardziej szczupła. I na tej diorance mamy, zwrócił uwagę, postaci z triumviratu eldarskiego. No. Jest e, Wizach i jest Ivrein. Ivrein, dokładnie. A ty, to, kto był trzeci? A, był ten... E, ined. Ined. Tak, Awatorów Ined. Z, ined a, takimi a, Ined był. No. Z ozdobami choć Dalej mamy mroźną, mroźne klimaty Tau. Ja bym powiedział, że to są neonowe klimaty. Jak, jak były te wszystkie takie spufowe teraz filmy w stylu lat 80. Tron, albo, Tron. Jak, albo jak graliście na przykład w Far Cry Blood Dragon, ten taki Ta. przerysowany. To, to jest w takim klimacie. No może troszkę tak, tak. Fucking Cyber Ale to już, Cyber na bogato, bo są te duże takie Storm surge, tak Storm Serge. Tak, tak. No tam... naj, Największe te, największe modele. Mm. Storm Przesuwający się mur, tał... Nie no, no. Nie, nie podoba, podoba. mi się to kolor z TK, ładnie jest to zrobione, jakby mi się nie podoba. Nie podoba mi się białe... Y... Cienie, kurde, w ogóle nie, nie, nie jest to konsystent. w ogóle to są bardzo ekstremalne highlighty, tak, tak? Tak, Mo, tylko... Moje highlighty, przy tych to są bardzo stonowane. Nie podoba mi się to, że na przykład zwróć uwagę, że na budynku masz jak masz taki nie wiem jaki jasno-niebieski, taki błękitny kolor i masz zaciemnienia masz na ciemno zrobione, a wszędzie indziej są robione na takie highlighty, na jasno w ogóle. No. Mm -hmm. Takie niespójne nie to jest, ale to ja się trzeba. Ogólnie mi się to nie podoba. Po prostu, no. Ciekawe te Fajnie zrobione beczki, że masz górę od drąki chyba Aha. i po prostu cylinderek. nie I tak, sobie zrobiona beczka jest. Tałowa. A to fajnie, faktycznie. No, to jest, to pomysłowe. Jak. I ten taki cylinder, taki cysterna bladzieś, taka. taka. nie A ja to ciekawe, z czego to jest. No właśnie, to też, też w klimacie jak najbardziej tał. Tak, jak najbardziej. To, to jest fajne faktycznie. No. Także tak. Dalej jeszcze pomysłowe, mamy... ale nie podoba się. Mam Rajskie ptaki. Jaszczury, reptilianie. Nie kryją się już. Tak, tak, otwarcie tutaj na Army Sun Parade. No cóż, z kolei mi się tutaj kolorystyka średnio podoba. Jakoś tak. Pani Melissa Holland jest reptyliańskim klonem. Melissa Holland to nie jest przypadkiem tak, to jest digital editor White Dwarf. No o! to widzisz, zinfiltrowali nie. już GW. Dobra. Pobre, swój ja tury. zawsze lubiłem tą armię, bo ona wygląda jak właśnie takie tropikalne jakieś zwierzęta. Tropikalne. Nie trzecie 2. Tam co byli ci Mali Indianie nie tak, tak, tak, tak. Tak. Dobrze, Blanchitsu mamy. No, ciekawe filmy Zajebiście, ten wielki stwór, to Wendigo takie jest mega. Jeszcze, jeszcze jak mu autor zrobił tą, te kępki trawy porastające model. Wygląda to fantastycznie. Nie wiem, jak próbę czasu przetrwa. Ale w tym momencie wygląda super. No i ten koleś na koniu. Tak, to jest, wiesz, to jest konwertowany, Jest taki, jest taki yy, model chaosowego, nurglowego, yy, tam lorda do fantazy. On właśnie na koniu siedzi, i wydaje mi się, że to jest konwersja tego. Mhm. Plus ma głowę z tego. Ma głowę z, Put z Putrid Blade Knights, z, z tym porożem takim. Mhm, mhm, mhm. No, Nie, w ogóle, Jean Stillera tak. jest jeden łepek na jednym z tych... to jest w ogóle warband do Sigmara, słuchajcie. Tak jest, tak jest. To, to jest właśnie ciekawostka, bo John Blunt z reguły pokazuje tutaj nam do... E, Inquisimundy. In, Inquisimundy do, do, do, do, do 40. a tutaj nagle Sigmar. No ale widać, że konwersje poszły tam ostro i, i wygląda to świetnie. Hm. No niezły, niezłe model. Naprawdę trzeba przyznać, że oryginalne. Dalej mamy armię yy, harlekinów. No to też już, co kto lubi, tak naprawdę, tak? No, yy, dla mnie średnio. No i tak, Painsplatter. W biorąc pod uwagę, co w tym miesiącu wyszło, no to łatwo możemy zgadnąć, yy, co będzie. Będą Dokładnie. Dark Angeles, schemat y malowania. I Blood Angel. I, I znowu good my malowanie, malowanie twarzy z y, niebieskim make-upem pod oczami. Nie wiem, skąd to się bierze. Po ja też nie rozumiem to, tego. Nie robię tego nigdy. Y, jak ktoś lubi milczenie owiec i put the lotion in the basket, no to tak. <śmiech> <śmiech> Buffalo Bill tak i te klimaty. Y, Albo jak ktoś lubi mieć po prostu cały chapter kolosi w drag, tak? No to... Tak można szpilki dorobić nie ale o, o, ogólnie poza różowe w zbroje, w zbroje poza tym kabaretki <grystanie> <grystanie> to ci jak się nazywa reversom reversom robi taki tak. wzorek na, na tych na łydkach w, kra I w, w kratkę. w kratkę. Taki, no. a w crocsach to chyba ktoś już namalował tak chyba, tak tak się nie, nie, spodynki, już nie odwiedzi. podemki hawajskie <grystanie> No oni trochę wyglądają jak taki pan Janusz kurwa na skuterze w hełmie zrobił, wiesz, kupił sobie hełm z czapłą, Ale ciągle ma wiesz, ciągle ma krótkie te krótkie bojówki, bo jechał na ryby i kroksy. Dokładnie tak. Dobrze. Jeśli chodzi o modele czterników, to już wspominaliśmy, że mamy tutaj polski, a nawet łódzki akcent dwukrotnie. No i co jeszcze ciekawego. No cóż. Ja jestem troszeczkę zawiedziony stanem rzeczy, Dobra. bo byłem święcie przekonany, że razem z kodeksem Dark Angel albo tuż po, wyjdzie Nadal mamy, yy, pamiętacie zapewne Rumor Engine, tak? czyli to co uruchamy Community wywiesza z zdjęcie jakiegoś małego fragmentu modelu. Nie mówi, co to jest, no i plotkujcie sobie mm -hmm. na ten temat. Nie? No i <śmiech> widziałem takie podsumowanie na forum. And Chainsort, jest człowiek, który na bieżąco zebrał z całego roku wszystkie te Rumor engine, wszystkie obrazki mm. i w, w miarę jak wychodzą kolejne modele, to on przypasowuje te modele do tych wycinów. Bo GW chyba nie, nie, nie potwierdza z jakiego modelu był ten fragment, nie? Nie robi chyba tego. Nie, nie. nie, nie, no, nie pokazuje wracają. kawałek i to wszystko. I, I już nie wracają do tego artykułu. W każdym razie zdecydowana większość tych Rumor Engine'ów, które w tym roku wyszły, już jest potwierdzona, że to był ten, ten albo ten model. Ale nadal nie jest potwierdzony chyba z września, jeżeli się nie mylę, taka plastikowa głowa lwa. Mhm. I to głowa lwa wyglądająca jak element zbroi. Daj mhm. To nie jest, jest stormcastowa. Mhm kastowa głowa lwa, bo to troszkę inaczej wygląda. Na tym nowym Lordzie Celestancie jest ta głowa lwa Somkastowego na Severinie Stryharcie jest ta głowa ta, która była w Rumorangie Engine zupełnie inna mhm. i wygląda na większą, jeżeli można rozpoznać skalę po tak mhm. małym obrazku. E, także nadal bym się trzymał nadziei, że to będzie Lion. Natomiast wczoraj albo przedczoraj na Twitchu mhm. e, była rozmowa z e, autorami kodeksu bodajże, tam był Robin Krades chyba. No właśnie przed chwilą, więc mówiłem Więc tutaj z partyzanta pokazuje głowę lwa na, na ramienniku Lorda Celestanta. To nie jest ta głowa. Myślałem, że Ci chodziło o tego z Kastodys, bo jeszcze jest opcja, że ten kolej z ma od wewnętrznej strony. Mówiłem, o którym mówisz. Ten, który ma takie strasznie dziwne pióra. Tak, tak, tak, tak. wielkie. No może, jeżeli to się okaże, że on to rzeczywiście będzie on. Natomiast mówię, na pogadance z autorami kodeksu było powiedziane... Tylko też nie, nie, nie słuchałem tego na żywo. Widziałem mm. podsumowanie na forum, że Robin Cradus, Phil Kelly, który z tych mm. yy, zasadopisarzy powiedział, że na dzień dzisiejszy GW nie ma planu robienia modelu Lionela Johnsona. No nie ma. W ogóle, czy, gdzieś była, nie wiem, czy ty mi wysłałeś, że element flofu, że on tam gdzieś leży, tak, i leży w kodeksie, w, katakumbach. w kodeksie Dark Angelowym To jest głupie, tak głupie, że mamy, To się nazywa Final Secret, taka rubryka, tak. czyli ostatnia tajemnica. I po pierwsze, Luther, który był więziony w podziemiach The Rock i był skutecznie cały czas przesłuchiwany przez kapelanów Dark Angel, uciekł, i to już było w którejś z tych książek pod koniec. Siódmej edycji, nie wiem czy Rat of Magnus, czy w którejś z tych takich flafowych mm. suplementów było powiedziane, że został uwolniony bodajże przez Changelinga Changeling Demoncincha. Mm. Przyjął postać Kogoś tam Samaela, kogoś. No Kogoś wysoko postawionego do Dark Angeli, przedarł się tam i uwolnił Lutera. Więc Luther jest na wolności. Być może dostanie model, być może będzie większy, większy. Detachment the, the Fallen, czyli modu mm. kaniołów, to bo po prostu będziesz miał... Będziesz miał bo zasady... My fallen nie mają zasady swoje w yy, deksie chaosowym. Więc może po prostu będzie zapis gdzieś, nie wiem, w White Warfie, czy coś, że może bierzesz może modele Dark Angelowe, on jest jakimś tam... Cypher i on, to są HQ i bierzesz sobie Dark Angelowe modele i po prostu jedziesz... Na przykład. Na przykład. Jest, taka, jest taka możliwość. I nie masz może, ma Steworde Może to tak jego model coś? właśnie ma tą głowę lwa, kto wie, może. W każdym razie to jest pierwsza część tego Final Secret, że Luther uciekł i nie jest już na The Rock, czyli twierdzy Dark Angeli. A druga, drugi element Final Secret jest taki, że do tej pory było mówione, że Lionel Johnson śpi w najgłębszych podziemiach The Rock, pilnowany przez tych małych kosmitów Watchers in the Dark, o czym chyba nawet nie wiedzą Dark Angele, tak naprawdę. I było, że on był ciężko ranny po walce z luterem, no i powoli dochodził do siebie tam i spał. Natomiast tu jest powiedziane, że jest w pełni wyleczony yy, i że czeka na klarium call, czyli dźwięk klarium to jest, no, któraś ta trąba wzywająca mm -hmm. do walki, tak? Że czeka, aż będzie tak ciężka sytuacja w galaktyce, że zostanie wezwany na pomoc. Normalnie jak król Artur z Avalonu, albo jak rycerze coś śpią no, pod giewątem. No, no tak, tak. Więc no to by też wskazywało jakby, że jest jakaś progresja, no bo słuchajcie, Guliman miał ciężko rany i był o trzy ćwierci od niechybnej śmierci, tak? I mógł wrócić. No to jeżeli Lion jest w całkiem dobrej formie, tylko że kurde leniuchuje, no i czeka jak... Mamo, jeszcze to... piśmiko. czyta <ślad> Tato. No, no to... Galaktyka się sypia, pięć minut, naprawdę. jeszcze minut. No. Naprawdę powinno być dosyć łatwo go po prostu obudzić i dać mu model i niech wraca. I nie... No bo jeżeli się tak jak mówisz, że jest wyleczony obudzić i dać mu model, wstawaj, masz Malujcie. Masz, maluj. masz maluj. Masz maluj. Maluj za imperatora. No, także nie wiem, może jeszcze nas zaskoczą czymś, może nie. Może faktycznie następny primarka też będzie chaosowy. Wiesz, kto wie, może to jest specjalnie, wiesz, ludzie się za szybko domyślili i mówi, wiesz, oni powiedzieli, damn! I teraz będą, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, A to proszę! No tak, no to jest, to może być taka sytuacja, jak były plotki przed Star Trekiem Into Darkness, że Benedict Cumberbatch gra Kana. I wszyscy mówili, nie, JJ Abrams na konferencji prasowej mogę wam zagwarantować, że Benedict Cumberbatch nie gra Kana, gra postać, która się nazywa John Harrison zaczyna się film, no rzeczywiście John Harrison tutaj się rozbija po galaktyce, ale moje prawdziwe imię to Kan. Kłamią w żywe oczy, rozumiem co chcą osiągnąć w ten sposób, no zobaczymy, czy to jest tego samego typu sytuacja, czy nie. To się okaże. No, no i zanim jeszcze zamkniemy ten segment, chciałbym o kilku nowościach z powiedzieć, bo wyszło kilka rzeczy, o których nie wspomnieliśmy. Mówiłem już o upgrade pakach do Czerwonych Skorpionów, do tego wyszedł już w końcu dostępny za 220 funtów Astreo Super Heavy Tank, więc jak chcecie sobie model do Halo kupić, to proszę bardzo. I dalej... G .I. E, albo do G.I. Joe. E, I do Necromundy wyszedł już za 18, e, za 18 funtów Beastman. Gore Halfhorn Horn, Beastman Bounty Hunter, czyli łowca nagród e, bestioczłek. Best e, jest... Po prostu dziecka się nie goli tak. I po prostu od tego mu rogi wyrosły. I się nie mył jeszcze. To jest łowca nagród, który wygląda jak Beastman z fantaziaka, ale w ciuszkach w czterdziestkowych. Ma chainsword, ma plasma gun. Do tego ma jeszcze zwykły pistolet i na plecach nosi strzelbę. I w zasadach Nekromundy ma to wyglądać tak, bo zatizowali jeszcze dwa modele, które się nazywają Hive Scam, mm -hmm. czy coś takiego. I to będą goście, których możesz za, za, za punkty, które tam zbierasz po każdej misji, możesz ich wynająć, nie możesz ich upgrade'ować. Oni mają jakiś tam domyślny już i oni po tej misji się zawijają. Więc to jest taki jednorazowy jednorazowy jakby upgrade dla, twoi, dla twojego gangu że ich wynajmujecie na tą jedną akcję no i oni przez to, że są bardziej dokoksowani niż taki przeciętny ganger, no to mogą troszeczkę więcej zdziałać. Co to ja w War, że mogą specjalistę za jedno Prometrium, tak? Coś Co takiego. Coś tak, takiego. To tak, może dobrać, to ich wynajmować ich na jedną grę, a po prostu musisz płacić. Płacisz tam, jaka jest waluta reputacja, coś takiego? Kredyciki. Kredyciki. Kredyciki. Nie, nie kredyty. Kredyciki. Kredyciki. Kredyt. Kredyt. Kredyt. Kredyt. Kredyt. Kredyt. Dobra, czyli rozumiesz, że to jest jakieś głupie tłumaczenie gdzieś, które... tak. Nie, nie w instrukcji jest to głupie tłumaczenie polskie. Zamiast kredytki, kredyt, kredytki... Tak się to ma... jedycy. W to A to nie ja powinniśmy to, się to, trzymać i flafu i po prostu mówić trony czy tam coś? Nie, się? bo trony jest, to jest oficjalna waluta i, i może tylko na wybranych planetach I A nie na. wszędzie A jest. Tak. Nawet na niektórych planetach no jest, z... są trony, ale nie się jeszcze używają. No co? więc będzie wycho wychodziło jeszcze hive scam, zatizowali dwa modele, jedną taką laskę, która wygląda trochę jak ta bounty hunterka z Gwiezdnych Wojen Wisa. Będziesz pamiętał. Taka białą, białą skórę miała. No to, to to nie była Bounty Hunter'ka. To była Such Ventress i to była Dark Jedi. Uczennica Hrabiego Duku. Ta anteną? Nie, jest anteną taka. Z anteną. Aura Sing. O. Okay, no, nie. no to, i to postę, wygląda jeszcze. trochę tak I ma tylko taką bandamę jak Jakby na dzikim zachodzie próbowała Diligence obrobić mhm. I jeszcze był taki gościu, który wygląda trochę jak kultysta Chaosowy, ma taki jakby worek na głowie Czy coś w tym stylu, jakieś bioniczne oko I ich będzie można sobie wynajmować Jako pojedynczych kolesi Plus zatyzowali już nam klan Orlok tak jest. Który wyjdzie jako... Tak jak już y było na, na Twitterze, tak, są screenshoty zebrane, jeżeli chcecie, na Bell of Lost Souls jest artykuł zbiorczy, gdzie są wszystkie te screenshoty zebrane, poza tym są zdjęcia Forge World Open Day był, czy Warhammer mm -hmm. World Day, w każdym razie były w gabloce te modele Orloków. No tacy genericowi, powiedziałbym, gangerzy, nie takie pakery jak Goliaci, Goliaci tylko tacy bardziej Han Solo w szmatach, bo tak no zresztą w stylu oni byli w tej starej podstawce zamiast Eszerek mhm. przeciwko Goliathom. Dokładnie, dokładnie. Do tego mamy jeszcze bundle książek do Herezji, mamy te wielkie czarne książki, wszystkie za 375 funtów, wszystkie, wszystkie czerwone, wszystkie czerwone, jakie wyszły za 100 funtów, to jest ta uniwersalna do Astartes, wszystkie Legion Specific Units one są w drugiej, Mechanicum i chyba jest jeszcze jedna dla Solar Auxilia, czyli te cztery możemy kupić, albo dwie dla Legion Startes, czyli generikowe jednostki do Legion Startest i te Legion Specific w drugiej za 55 funtów. I ostatnia rzecz, trzy koszulki Primaris, ten taki arcik, że jest hełm i, i z tyłu jest Aquila. Devguard z logiem nurglowym, tym, tym, tą ikoną nurgla i e, symbol eldarów, ten, tak, tą runę eldarową. czarne z drugiem. Czarne bądź niebieskie i 16,50 kosztują w funtach mhm. oczywiście. Odnośnie tych książek, fajnie, że wydają je wszystkie razem, że możesz sobie kupić, bo ktoś, kto by chciał teraz... Wiesz, być... jaki jest, jak jest problem z czerwonymi książkami? Zaraz, że tak, że ze mną nieważne. nieważne. No. Dokładnie, ale jakby ktoś chciał, bo no na przykład ostatnio myślałem o tych czarnych, nie? żeby sobie, nie wiem... Przeczytać sobie je po prostu, tak? Więc jeżeli by chciał mnie kupić z jakiegoś powodu szalonego, to mogę, nie muszę wchodzić, je, szukać na eBay i tak dalej, czy ktoś ma jeszcze takie książki, czy coś, tylko są w jednym miejscu zebrane. i to znacznie fajne. Yy, wiesz, coś, to jest czego to jest mi to jest coś, czego im brakuje na przykład w Black Library, że na przykład niektóre książki mają już out of print, nie? Mm -hmm. e, bo na przykład, e, no teraz tego Wormastera sobie kupiłem i tak mówię: Kurde, kiedyś czytałem jakieś wiesz, duchy, to fajne to było, może bym sobie kupił całą kolekcję. Postawił sobie no, na półce i wiesz, no mm -hmm. tak, jak, tak jak wiesz, kupujesz książki, jedną na miesiąc sobie czytasz, żeby wiesz, po prostu nadrobić. Ale cholera, nie ma nigdzie całej kolekcji. Nie ma nigdzie zebrane, to są wszystkie książki duchów gotowych, które wyszły. puf, I na przykład zrobić to made to order. Poczekam 4 miesiące na nie. Wydrukują je, skleją, złożą. Mieli różne rzeczy made it, to, to order. Brakuje mi tego. No wiesz, wchodzisz i pokazują Ci, o to jest lista PDF. No że masz rynek wtórny, jeszcze taniej Ci to wyjdzie. No ale właśnie patrzyłem i są, ale są tak zdewastowane te niektóre książki, że po prostu wiesz, no... Do czytania w kiblu tylko. No tak. I to nie, raz prostu... czytasz i używasz jako papieru toalety. <grym> musisz szybko to czytać, to. bo potrzebujesz... Czarne książki mają większą żywotność, bo jest w nich bardzo, bardzo dużo artworków, jest ogromna ilość flafu. Są te egzemplarze battles, masz opisany każdy legend, który tu znajduje się w danej książce. Dużo flafu. Można to praktycznie czytać jako książkę fabularną, prawie że. Masz tam na przykład całą masakrę na East Fan i tak dalej, i tak dalej. To się fajnie czyta, bo to jest opisywane na przykład albo z perspektywy bohaterów, albo jakiegoś tam remembrancera, czy, czy innych tam postaci uczestniczących po prostu w zajściach, w herezji. Natomiast czerwone książki to są stricte zasady. Więc w momencie, w którym wychodzi nowy, no to ta książka staje się bezużyteczna. Chyba, że chcesz z kolegą grać na same zasady. No chyba, że tak. Albo po prostu sobie gdzieś zapiszesz, bo tam czasami te upgrade'y w zasadach to są jakieś pierdoły. tak Ostatnio mm, siódma edycja różni się głównie tym od tej, y, od tego rulebooka, który ma wyjść za, za niedługo. Tym, że wywalili niewidzia niewidzialność z psijalicznych mocy, bo była mm -hmm. przekoksowana i zastąpili tam kilka innych mocy jakimiś innymi.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 Ten mega armor czeka na ciebie. Wszystkie te i inne zajefajne bitsy znajdziecie u Kromlecha pod żywicznym odliadem. Towar najwyższej jakości. Na czas. Na pewno. Oficjalna strona producenta to kromlech.eu. Oficjalny sklep? bitsofwar.com Prosimy uważać na wyznawców chaosu oraz się i imparium również się u Kromlecha. Nie chcemy kolejnego amagadonu na terenie sklepu. Pewnie zdziwiła was ta reklama, która właśnie leciała. Ale jest ona zapowiedzią naszej współpracy z firmą Kromlech. Kromlech bardzo hojnie zgodził się, co każdy odcinek rozdawać jednemu z Was, jednemu z najbardziej aktywnie komentujących i rzeczowo komentujących na kanale YouTube pod, pod każdym odcinkiem, jeden voucher na kwotę 30 zł do wykorzystania w ich sklepie online beatsofwar.com. Więc co miesiąc będzie to wyglądało tak, że weźmiemy tych z Was, którzy dodadzą w naszym kolektywnym odczuciu najbardziej konstruktywne, ciekawe komentarze pod naszymi filmami na YouTube. I z tych osób, które pod danym odcinkiem takie komentarze dodały, wylosujemy, żeby było sprawiedliwie, taki voucher. Oczywiście będziemy też pilnowali, żeby ktoś, nawet jeżeli będzie bardzo konstruktywnym komentatorem, żeby nie miał dwa, trzy miesiące pod rząd tego vouchera, tylko będziemy troszkę urozmaicali. Powiem więcej, to Wy przypilnujcie, żeby nie miała takiej, takiej sytuacji ważniejsza. Jeżeli widzicie, że ktoś dodał świetny komentarz w zeszłym miesiącu, w tym miesiącu dodajcie jeszcze lepszy bo oczywiście chcielibyśmy Was jak najbardziej obdarowywać, ale też chcielibyśmy, abyście właśnie takimi komentarzami albo komentowali ostatni odcinek, który usłyszeliście, czyli właśnie na przykład tak jak ten, lub sugerowali ciekawe tematy do, do omówienia przez nas na następne odcinki z jakimiś, nie wiem, no nie wiem coś co, coś, co na pewno nam pomoże rozwinąć kanał i będzie ciekawą rzeczą do, do omówienia, na przykład. Ale... Mamy jeszcze inne niespodzianki. No właśnie, biorąc pod uwagę, że nadchodzą święta Bożego Narodzenia, mamy też troszkę prezentów dla Was. Ale jak to bywa w dzisiejszym świecie, nie ma nic za darmo, więc zanim Wam te prezenty damy, to też e, czegoś od Was oczekujemy. Słuchajcie, akcja jest taka, że oprócz tego, że mamy kanał na YouTubie, to jak zapewne wiecie, albo nie wiecie, mamy swój, swój fanpage na Facebooku który jest nierozerwanie powiązany z podcastem za każdym razem, kiedy wrzucamy odcinek albo mamy jakiegoś drobniejszego newsa, na przykład, że jesteśmy wszyscy na urlopie i nie możemy nagrać odcinka, to wtedy umieszczamy taką informację nie na YouTubie, tylko na Facebooku. No i chodzi o wypromowanie tego naszego Facebooka, bo wierzymy, że w ten sposób możemy trafić do jeszcze szerszego grona odbiorców, co pozytywnie odbije się na podcaście. I możecie nam pomóc w tym Wy. Właśnie o to chodzi. Więc pod tym, pod postem mm. tego odcinka znajdziecie oczywiście skrót regulaminu, który zalecamy, żeby sobie przeczytać. Natomiast ogólnikowo chodzi o to, żebyście po pierwsze polubili nasz fanpage na Facebooku, mm -hmm. po drugie udostępnili ten post z nowym odcinkiem, w trybie publicznym, mhm. czyli jeżeli macie domyślnie na profilu ustawione na przykład udostępnianie tylko dla tak. znajomych, to prosimy, żebyście tym razem ustawili dla tego jednego posta udostępnianie publiczne. I wśród tych osób, które spełnią te dwa warunki, czyli lubienie fanpage'a i udostępnienie tego posta, wylosujemy kilka nagród z puli, którą za chwilę przedstawi z Ziggy. Więc przede wszystkim będą to trzy rzeczy, które otrzymaliśmy od firmy Hobby Zone. Będzie to jak na fan farb... Polecamy rodzimego producenta. Tak jest. E, stojaczek na narzędzia, stojaczek na narzędzia, na pędzelki i farbki, oraz uchwyt do malowania figurek, które teraz zdjęcia tych rzeczy widzicie e, na wideo, na jeśli, jeśli mam nadzieję, oglądacie nas na YouTube. Oraz uwaga, podstawkę do Shade Spire, ponieważ gra nam się bardzo spodobała. Udało całą nam, wielką podstawkę. Całą wielką podstawkę. Udało nam się wraz z firmą Stagraf e, z zodi. Z... Z Łodzi. Ta firma ufundowała Wam nagrodę Shadespire, tutaj razem do, do spółki z nami po prostu ufundujemy Wam całą podstawkę. Jeżeli gracie w Shadespire i, do, i akurat Was wylosujemy, możecie to podarować komuś i rozpowszechnić tę grę, jeżeli nie gracie, no to możecie zacząć grać po prostu. Dalej, jeśli chodzi o komentarze na YouTube, chcielibyśmy, aby. Mamy jeszcze parę innych rzeczy, które byśmy chcieli rozdać, ale już, już rozpoczęliśmy temat z nagrodami od Kromlecha, czyli dla najaktywniejszych, najbardziej rzeczowych komentatorów na YouTube. Mamy też parę nagród, czyli w tym, pod tym odcinkiem. Już na YouTube. każdy wybrane komentarze zostaną nagrodzone następującymi rzeczami. Jeden komentarz zostanie nagrodzony. Nie na między... wybrany tylko wylosowane. wylosowane przepraszam. No, z wybranych, wylosowane komentarze zostaną nagrodzone następującymi rzeczami. Pierwsza to jest nagroda, kupon, voucher od Kromlecha na 30 zł. Od stronki, od grupy Fix Factory i częściowo od nas wielki worek z bicami do różnych systemów. Przede wszystkim oczywiście Games Workshopowych, czyli troszkę Age of Sigmar, większość czterdziestkowych. Chaos, Gwardia, Wilki, Space Marini, trochę orków, trochę tał, Trochę nam się tych biców zebrało, postanowiliśmy się z nimi podzielić. No i dość duża rzecz, czyli stojak na farby. Taki jak ostatnio recenzowałem. Też od firmy Hobbizon.pl Bardzo fajny stojak chyba w tym momencie. Każdy Wszyscy trzej używamy. Takiego. Używamy takiego stojaka fantastyczna sprawa, łatwo sobie można farbować. Jeżeli we wcześniejszym etapie podcastu zwróciliście uwagę, było zdjęcie tych moich, powiedzmy, półeczek na figurki, no to pod spodem jest właśnie stojak od Hobby Zone, bardzo dobrze się sprawdza do trzymania farbek. Wszystkie są na widoku, wszystkie są łatwo dostępne. Tak jest. No i firma Hobby Zone o tyle jest otwarta na współpracę, że możecie na przykład powiedzieć, tak jak ja zrobiłem ze swoim stojaczkiem, jak widzieliście recenzję na kanale Grotto Daily, możecie powiedzieć, że trzy z tych tam, siedmiu półek chcecie mieć na farbki Vallejo i oni bez problemu Wam te półki wymienią i zresztą, tak powiem skustomizują, zrobią ten stojak tozemu, po Waszemu. Stojak po Waszemu, dokładnie. I czy niezależnie od tego, czy robicie kupujecie malutki stojak, średni, czy ten największy, i są w stanie Wam to dla Was zrobić. Tak, bo pojawiło się pod recenzją z kilka takich komentarzy, że super stojak, ale nie mam miejsca. Pamiętajcie, że oni produkują te stojaki w różnych rozmiarach, produkują je też w takim jakby trybie zakrętu, mhm. czyli macie ten stojak Literarki nie L, poziomy, tak? tylko właśnie w kształcie literki L. Y i możecie go sobie gdzieś tam w, w, w kącie biurka ustawić, że nie zawadza. Po prostu hobbyzone.pl, wejdźcie na tą stronę i zobaczcie sobie, co mają w ofercie. Jedną z tych rzeczy możecie w tym miesiącu wygrać. Odcinek oczywiście pójdzie jakoś w tygodniu w, po 10 grudnia. Dajemy wam do e, Wigilii na komentowanie na, na, na, na całą tą aktywność. I mniej więcej w, w okolicach świąt zrobimy... Zatrzymamy akcję, poinformujemy Was na fanpage'u Złotego Tronu i zaczniemy losowanie. Jakoś przed Nowym Rokiem, pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, poinformujemy Was wszystkich, że zostaliście wylosowani i niedługo macie oczekiwać na paczki. Także to tyle. zwieści od naszych sponsorów, od naszych współpracowników i od naszych ulubionych sprzedawców. Podsumowanie roku zrobimy za chwilę. Zapomnieliśmy o tym, że mamy jeszcze dwa dosyć interesujące tematy, czyli Blood Angels Codex i Chapter Approved. Niestety nie zdążyłem się przygotować z Blood Angelsami. Zdążyłem zwrócić tylko uwagę na to, że w kodeksie Blood Angelsów nie ma żadnej informacji o Flash Terrorsach. Jest jedna jedyna wzmianka, czyli jest Gabriel Seth i z postaci Flash Terrorsowych nie ma żadnych... Strategemów, nie ma żadnych specjalnych zasad do flash które by odróżniały tą, ten odłam, ten Successor Chapter, czy jak to tam się mówi mm -hmm. po polsku, jak się mówi po polsku, na Successor Chapter. Jest jakieś nazwa? Yy, zakon następca. Zakon następca, coś nie tego tak. No, nie wiem, jak jest w polskim kodeksie. Więc zakon potomny. Bym potomkowie angelsów no, na przykład. Na przykład. Nie? Jest jedyna zasada, jaka tutaj działa, to jest to, że na stronie tam którejś przed, przed, przed wszystkimi jednostkami jest zasada odnośnie Success of Chapters, czyli co musimy robić, jeśli chcemy używać in, innego chapteru. I tutaj na przykład mamy że słowo Blood Angels na wszystkich y, datasheetach zastępujemy tym słowem, który ma być. E, który Czyli ma być... generalnie wszyscy sukcesorzy mają dostęp do tych samych jednostek. Do wszystkiego. Do wszystkiego. Z wyjątkiem oczywiście charakterów, bo jeżeli bierzesz na przykład HQ Warlorda, swojego mm. Flash Terrera, załóżmy, no i no. przy wszystkich jednostkach zmieniasz na Blood mm. Angels, na Flash Terrers, to na przykład przy Mephistonie myślę, że nie zmieniasz. No nie. Mephiston, Mephiston pozostaje Blood Mephiston jak nadaje jak po prostu. Imiennego, to masz imiennego. No Dokładnie. Więc po prostu imienne jest, no imienne, tak? no a, a reszta jednostek będzie szła z tym keywordem. Więc mamy dostęp do wszystkich jednostek, które normalnie ma dostęp Broad Angels. Więc to jest z jednej strony dobre, z drugiej strony takie trochę średnio, no bo nie, nie oddaje to flafu ale uważam, że chyba jeśli ktoś chce po prostu grać turniejowo, to chciałby mieć dostęp do wszystkiego, a po prostu może flafowo budując listę możecie po prostu nie brać niektórych jednostek. i Macie do tego wolny wybór, macie otwartą. Otwarto. Nie jesteś do niczego zmuszany po prostu. Warto zaznaczyć taką flafową rzecz, wydaje mi się, że z tego co wiemy z flafu Blood Angeli, to pod koniec siódmej edycji sytuacja była dosyć ciężka na planecie Baal, Baal. ponieważ tyranidzi większość Blood Angeli po prostu zjedli hmm. i Blood Angele przez to, że byli tak hmm, przetrzebieni już nawet korzystali z swoich potomków, tak, żeby wzmocnić swoje szeregi, Otwarty, z otwartymi ramionami przyjęli Primarisów. Mhm. I to jest duży kontrast w stosunku do na przykład Dark Angeli, gdzie no, na pewno sobie omówimy w przyszłym miesiącu, mhm. jak już sobie zajrzymy w kodeks, ale pierwsze wzmianki są takie, że Dark Angeli nie, nie, niezbyt chętnie przyjmują Primarisów i stosują ich głównie jako... No, żywe tarcze, tak naprawdę, czyli tam, gdzie najcięższa walka, to tam się primarisów wysyła. I nie ma, praktycznie nie przyjmuje się primarisów do tego inner circle dark, mm. czyli tych, którzy są wtajemniczeni w to, co się stało w czasie herezji. Jedynym wyjątkiem od tego są primaris librarians, mm. czyli bibliotekarze, no bo siłą rzeczy oni i tak potrafią czytać umysły. Tak? <śmiech> nie <śmiech> <śmiech> nie <śmiech> ma przedmiotu ukrywać <śmiech> tak, czyli Tak, czyli jak najbardziej można primarisów używać. W Blade Angelach, zresztą przy, przy okazji upgrade paka i porusznika jest to ułatwione. Tak jest i bardzo dużo jednostek tutaj jest pokazanych, już, już nowe figurki są pomieszane. Z jednej strony mamy stare figurki, później mamy nowe i to jest tak wszystko płynnie wymieszane. Bardzo fajnie, że nie ma jakiegoś zróżnicowania. Obok, obok starych figurek, wiecie, Dantego, czy tam Sanguinary Guard stoi Sanguinary Ancient, czy, czy nie, to jest chyba akurat stara figurka, ale stoją na przykład agresorzy, tak i Tutaj mamy trochę starych figurek. No, cały czas przez najbliższe ileś lat takie myślę, że będzie założenie, żeby to było płynne przejście. Tak, tak jest, no tak ma być. No. To samo hmm. było zresztą w kodeksie Vanilla marines. Tak? tak jest. No więc jedną jeszcze bardzo fajną rzecz, którą zauważyłem, to jest takie trochę klimatyczne, klimatyczna zmiana, która następuje na, na kilku stronach. Na przykład mamy, gdzie mamy pokazane na przykład wszystkich czaplenów, Astora, The Grim, Librarianów, Mephistonów. I nagle przechodzimy do... Dev company i mamy Lemartesa i ogólnie dev company na czarnych stronach. Bardzo fajnie to wygląda, nagle taki, wow, coś się dzieje, coś innego, i później z powrotem mamy dalej normalnie już wszystkie strony. Bardzo fajny myk. dodaje trochę takiego, no nie wiem, klimatu moim zdaniem. Nie, ogólnie kodeks, no wiecie, jak to kodeks, spełnia swoje e, jakościowe wymagania, wszystko w nim jest to co trzeba, no ale jako gracz w Flash trochę jestem rozczarowany, że nie ma no, chociaż no, nawet takiego. No, no, nie, nie jest to bardziej, bardziej unikalne. Tak? Nie, nie jest unikalne, nie ma na no. przykład tak jak było w Tyranidach, że są adaptacje w. W Gwardii były regimenty. Chapter Tactics w kodeksie marinów. Tak, a w Eldarach są to ich tam craftworldy. Tutaj po prostu są na Blood Angels. Ale z drugiej strony Blood Dzieci to już jest jakiś odłam Marino. space Marino. Marino. Tak. Tak. Więc, tak. więc też nie można wymagać zbyt wiele. Ogólnie z tego, co przeglądałem i słuchałem różne podcasty, bo tak mówię, nie miałem czasu na własną analizę. Wszyscy są zadowoleni z kodeksu, więc... Nie Wiesz, no każdy jest zadowolony, jak już może przestać używać indeksu i przejść do tak kodeks, jest. tak? No, no dobra. Armie kodeksowe po prostu są silniejsze, jak na razie. Mamy drugą bardzo fajną rzecz, czyli chapter up, chapter -up. Na to coś, na co czekaliśmy To czasu. jest suplement do Warhammera 40 000. W żadnym wypadku, w jednym wypadku jest on obowiązkowy, w pozostałych przypadkach nie jest obowiązkowy. Bo tak, pamiętajmy, że są trzy sposoby grania w ósmą edycji Warhammera 40 tysięcy. Jest gra otwarta, gra narracyjna i gra meczowa. I jest to jak najbardziej potrzebny suplement do gry meczowej, ponieważ zawiera nowe wartości punktowe dla wielu jednostek. Więc tutaj zdecydowanie na tym trzeba bazować, bo trzeba na najnowszym wpisie oficjalnym bazować, nie na np. Na indeksie. Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o grę otwartą i grę narracyjną, jest opcjonalny chapter Prude. To znaczy dodaje nam po prostu nowe rzeczy, które można w tych trybach gry wykorzystać. Jeśli chodzi o grę otwartą, wraca coś, co było popularne w starszych edycjach, czyli Apokalipsa. Tak jest. Granie na naprawdę dużej ilości modeli, na bardzo Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bierzesz, bierzesz ile wlezie? Tak. No, są historie, że w Stanach grać na przykład cały weekend na 60 tysięcy punktów. Kilkunastu graczy się spotykało, grało na podłodze, po prostu by się inaczej w to nie dało grać. I, i, I te zdjęcia możecie sobie poszukać na przykład na Adepticonie. Chyba pierwszym była taka gra, to, mia, to miało rozpropagować Adepticon. Te kilkanaście lat temu grali mm -hmm. w... W no i na Games Day'ach też były duże na przykład grali na same samoloty i na duże i na Super heavies, I na podłodze ludzie chodzili znaczy ludzie byli odgrodzeni, ale gracze, czyli pracownicy Games Workshop chodzili po prostu między modelami, przestawiali a to Orkowe bombery z Forge Worldu, a to jakieś tytany i tak dalej. To ogromne po prostu, w wielkości 20 stołów po prostu mm -hmm. i trochę te terenu. Bardzo fajna sprawa. Apokalipsa to jest to. No więc mamy, mamy jak grać na apokalipsę, przykładowe misje do tej apokalipsy, które można rozgrywać. Yy, oprócz tego do gry otwartej jest poradnik, to też jest odwołanie do troszkę dawniejszych zasad. Poradnik jak skonstruować swojego Land Raidera tak dla chaosu i dla Space że Mamy po prostu pewne zasady, że jeżeli na przykład bierze taką broń, to traci tyle możliwości transportu, yy, jakie broni może wziąć, jakich nie może wziąć. Na, tak na dalej. zonach, co może mieć na, na, na górze, kadłubiec. na Tintle Mounted i tak dalej. Yy, niestety i właśnie to jest coś, co ja muszę doczytać, bo jest tutaj data slate dla Land Raider Terminus Ultra. To mm -hmm. jest taki ultramarinsowy, który na walkę z nekronami na damnos mm -hmm. skonstruowali, żeby no jest nasycony laskanonami po prostu. Wszędzie gdzie może mieć laskanon to ma lascadon, botuinowany laskanon, laskanon. Albo twinowany laskanon. No i on istniał już jako Lord of War w indeksie, ten wpis. Mm -hmm. Miał swoją wartość punktową, miał swoje power levele i teraz yy, oficjalnie, jeżeli wychodzi nowsza wersja Data Slate'u, to trzeba używać tej nowszej. I ona nie jest otwartej. I ona ma wielki czerwony stempel open play, że jest tylko do gry otwartej. Czy, czy ja teraz w grze meczowej mogę wziąć na przykład ze starą wartością punktową Pewnie nie. Pewnie nie bo masz, muszę to doczytać. Z reguły zresztą... jest tak, że najnowsza książka napisuje stare, tak? Mm -hmm. Więc jeżeli masz, jeżeli byś nie miał nowego, a Land Raider, na przykład Land Raider zwykły byłby tylko Open Play, załóżmy, a miałbyś tam w starym indeksie czy w kodeksie miałbyś Land Raider Terminus Ultra jako Lord of War, no to możesz, bo to jest tak jakby imienny Land Raider, Unikalny. Tak? Unikalny. Natomiast jeżeli masz Land Raider i, tu, i tam masz Land Raider, tu możesz sobie stworzyć, masz, tu też w kodeksie, jest, czyli w Chapter proof też jest Terminus Ultra, tak, dokładnie. no to nadpisuje Ci poprzednio, no więc właśnie, musisz wykorzystywać no tego. Właśnie. W maczowej nie możesz, ale my i tak, my i tak nie gramy a, a poza tym nawet jeśli, to jest kwestia umówienia się z przeciwnikiem. Oni sugerują, na że... Na przykład zapłacę proporcjonalnie dużo punktów za niego, tak? I no nie, płacisz tyle ile masz, po prostu to jest kwestia omówienia się No nie, tu wartości punktowej nie ma, bo on jest tylko open play, więc nie ma punktu. Aha, w ogóle. No, no to moim zdaniem według poradnika, według przepisów tworzysz go, płacisz za, za bronię i... Ewentualnie. Możesz zrobić tak jak na przykład wziąć sobie wartość punktową zwykłego lantka, który tak ma dwa razy... I podoliczać sobie za kanony. I za kanony podoliczać i odjąć twininkowany ciężki bolter. Zobaczyć na przykład ile na się kosztuje, czy tam na innym jakimś sprzęcie ciężki bolter. I po prostu sobie jakoś to podliczyć. Nawet dać z górką 10 punktów, czy coś takiego. Zacznijmy od i... tego, że najpierw Szwagę musi złożyć taki model. No, naj... A za... na... najpierw, najpierw to będę robił landki, które coś transportują, a potem się będę bawił w tym złądze. <laughs> Także spokojnie to jest X lat w przyszłości. Ale ogólnie y, nie wiem, czy już do, do, dochodzimy w tym momencie do, do kwestii konfigurowalnego Land Ridera, czy to jeszcze nie? To jest właśnie do poradnik to, do budowania Land Ridera. To jest właśnie, tam mamy te kilka opcji. Mamy i to... kilka przykładów, tak. na przykład dla Space Wolfu, dla Blood Angeli, i mamy ogólny poradnik, jak można sobie swojego. Zrobić. I to już od razu powiem dla orkowych graczy, że oczywiście całe community się podnieciło strasznie, boże, może w końcu luty Wagon wróci, nie? będzie można go konfigurować tak jak kiedyś, po prostu brałeś, kiedyś, kiedyś w ogóle w trzeciej, czwartej edycji brałeś inny model i bra... wrzucałeś go do armii orkowej. Brałeś ter, yy, ten Land Raider? chyba był ten chustkowy balistyczny skill, co mam. No, tylko balistyk skill musiałeś zmienić, tak? Z no. tego co pamiętam. Mogłem A tutaj... zasady były te, co. Ale wszystko ma... inne: Iś, ilość strzałów i tak dalej, tak. wszystko działało. No i od, oczywiście dochodziła y, zasada Don't Press that, chyba, czy, czy jakoś tak, że tam na, na szóstce do strzału, czy coś tam. Nie pamiętam teraz chyba. Nie, to było tak, że na jedynce, przy pierwszej, jak chcesz już aktywować. Tak jak animosity w Fantasiaku, że rzucasz kostką, jak wrócisz jedynkę przed ruszeniem modelu, no to jest dom prezentacji na przykład eksploduje, albo tam jest jakaś tabelka, co się dzieje. No, orki, nie? No nie pychło coś z, nie bych, tak. e, więc z tego, co pamiętam Orki słabej wiary jechały i za, za słabo wierzyły, że pojedzie. Z tego, co pamiętam, można było wykorzystać jakikolwiek model. Jeżeli to by wróciło, to fajnie, Mam nadzieję, że w takiej formie by to wróciło, że na przykład, nie wiem, że znowu mogę wziąć sobie każdy model, zmienić kilka tam statystyk i po prostu wykorzystać na przykład bazyliska, tak jak ja mam swój model bazyliska. No, bo masz to, kilka skonwertowanych tak. takich I pojazdów. To, to by znowu otworzyło moim zdaniem dla Games Workshop'u furtkę. Tak? No, te modele nie są przegięte, ogólnie wszystkie pojazdy, które mam nie są przegięte. Na pewno byłaby jakaś lista. To są modele, które możesz wziąć. Bazyliski, Rhinosy, Landry, no Landry, no, Landry no, może nie, ale jakieś tam Tauroxy itd., dalej. Hmm. Korzystaj sobie z tego. Pamiętaj, że BS2, czy 5 no, Plus, tak, tak, tak, tak na pewno by się im więcej modeli sprzedało. No, bo na przykład w tym momencie gracz orkowy, który w życiu by nie dotknął modelu na przykład Tauroksa, hmm. stwierdza, że no, by to by fajnie, to fajnie wyglądało, jakbym to skonwertował trochę. I nie, nie muszę już naciągać. Więc jest jakaś szansa, że to jest furtka do robienia kilku takich budynków. Może to jest taki pilot, że zobaczą, czy to się przyjął. Tak czy mówili gdzieś, gdzieś na którymś slajdzie mówili, że to jest właśnie. Chcą sprawdzić. Nie? Ale może mi się coś popieprzyło. Dobrze, może żeby, się... To żeby domknąć Popiec. te zasady budowania Landraiderów, to jest też odwołanie do Chapter Approach z 2003 <laughs> albo 4 roku, czyli to jest tam czwarta edycja, prawdopodobnie. Trochę tak. albo początek piątej. Początek piątej, 2004 to jest przed, zaraz przed piątą edycją. Black Ridge, tak. I tam, słuchajcie, też były zasady <coughs> konstruowania pojazdów i nawet niekoniecznie przy użyciu bitsów Games był przykładowy jeden pojazd zrobiony, czołg antygrawitacyjny dla Space marinów zbudowany na bazie dezodorantów w sztyfcie. A tu druga edycja. Jest. Tak, ty, ty mówisz bez o wcześniejszym. Chyba, że to był reprint. No, ja to widziałem w Chapter za 2003. To był reprint, ale to jest, to jest starej edycji, to chyba nawet nie my przed w, w Rock może nie. Były by ale... lądowniki robione z zabawek gdzie idzie Druga tak, albo trzecia rzeczy, edycja to jest. No dobrze, w każdym razie, słuchajcie, załączymy fotkę, ja podrzucę zdjęć fotkę tego czołgu, bo kto wie, ja zauważam wspólne elementy z nowym czołgiem Astreus, że był być może troszkę inspirowany tym czołgiem z dezodorantów. No, naprawdę, naprawdę. Dezoberantus no, zobaczycie, Maximus. Zobaczycie i ocenicie sami, czy, czy coś w tym jest. Tak? Dobrze, to tyle jeśli chodzi o dodatki do gry otwarte. Best. Okay. Do gry... Ten z nas, który jest ojcem. Do gry narracyjnej tu też mamy powrót takich trybów gry, które były już w szóstej edycji. No asymetryczne z Fran rogą. ale mamy Planet Strike. I mamy Stronghold Assault. Planet Strike to się obraca wokół tego, że jedna armia broni planety, druga armia robi inwazję na planetę i dlatego mamy ograniczenie, że na przykład mamy w pierwszej misji, jeżeli gramy kampanię, do czego też są zasady, to mamy tylko jednostki strikujące, dropowane, które zleciały zrobić zero heavies. Tak, tak. Na przykład, tak. I na tym się ta gra opiera. Natomiast Stronger Assault to jest wszelkiego rodzaju atakowanie fortyfikacji, budynków. I zazwyczaj broniący rzeczy. się ma mniej mm -hmm. punktów, bo ma fortyfikację, jakby na w gratisie. Tak. Już zaczyna, czyli atakujący z atakujący zaczyna w otwartym terenie, a broniący mm. się w budynku. I tutaj, tutaj mamy coś, czego, znaczy było w rulebooku do 40, ale w ograniczonym stopniu. To znaczy nie wszystkie budynki po, po prostu budynki. dostały swoje zasady. A tu już wszystkie budynki, które są Produkowane w sprzedaży GW mają swojego dataslate ile punktów, znaczy ile power leveli jakiego covera dają na przykład, jakie broni mają i tak dalej i tak dalej. Oczywiście nie musicie tych budynków wykorzystywać z zasadami. Możecie je po prostu stawiać jako teren. Może i, jako ruinki, oczywiście. Po prostu są dwóch Możesz, jeżeli masz takie budynki, bo o czym mówimy? Mówimy o Bastionie, mówimy o Aegis Defense Line, mówimy tak. o e, Rural e, Banker, Firestorm Redoubt i tak dalej. Tak. Tak. te wszystkie tereny. Więc Aquila point. Dokładnie. One są w wielu przypadkach uzbrojone w jakieś wyrzuty tak, tak, tak, tak. Działo, coś takiego. Więc możecie je używać w dwójnasób, w oczywiście w części Część armii, możecie, możecie wykorzystywać tylko część armii. Mamy taką, taki dział fortifications, możemy tam je kupić. Czyli kupujecie, kupujecie oryginalny model GW i go wykorzystuje, wykorzystujecie w grze model GW i zasady do niego. Możecie, tak jak powiedział Wincu, że po prostu wykorzystać model i jako element terenu go wykorzystać. Lub też, w trzeci sposób, nie kupując modelu Giew, możecie stwierdzić, że ten budynek, który mam zrobiony z puszki, z czegoś, z kartonu, Liczy się z sześciu jako... książek, to jest mój bastion i nie wiem, cokolwiek. Tak? no Zależy, jaki macie budżet, jakie macie możliwości. Pamiętajcie, że macie możliwości po prostu. tak? Lecimy dalej. Dobrze, jeśli chodzi o grę meczowaną, czyli trzeci tryb, tryb spotykany na przykład na turniejach, no to tutaj, tutaj jest bardzo ważna aktualizacja czyli aktualizacja punktów wartości punktowych wielu jednostek broni nie wczytywałem się jakoś specjalnie, zwłaszcza w armię, którymi nie gram ale no. jeśli chodzi o Space marinów, no to na pewno ciekawym elementem jest to że agresorzy są tańsi intercesorzy są tańsi więc może spróbują przynajmniej wygryźć scoutów i taktykal marinów z pozycji trupsów w armiach marinów, bo wcześniej Intercesorzy nie są źli w tym, co robią, ale byli troszkę przecenieni w stosunku do tego, co robią. Natomiast z nowymi wartościami punktowymi, punktowymi myślę, że możemy zacząć spotykać na turniejach i ogólnie w grze meczowej intercesorów jako trupsów, plus inne jednostki primarisów. Zdrożał Guliman o 25 punktów. Nadal jest grywalny, natomiast no wiadomo, trudniej, trudniej go wcisnąć. 25 punktów to jest... Dużo w za to co on jest. robi, to i tak jest... Taniuśni. No, są też i takie opinie. Mamy też nowe misje, Eternal War, Maelstrom of War, nowe, nowe tryby grania. I tak, bardzo, bardzo ciekawy artykuł, taki hobbystyczny powiedziałbym, jak sobie zrobić markery obiektywów? Do, do grania w Warhammera 40 tysięcy Jakie modele albo bitsy Games Workshopu można do tego wykorzystać? Są bardzo przyjemnie sklejone i pomalowane przykłady, bo można tak, można kupić pudełko i y, sektor Imperialis Objectives, mhm. które samo w sobie jest całkiem super. Mówiliśmy w którymś odcinku ta, ta, ta. Y, o tym. Można wykorzystać podstawki dla bohaterów, y, takie jakieś dziwne wielkie rury. Bases. Tak, Hero Bases. Y, jako obiektywy a można też sobie z jakichś bitsów, które na przykład po rhinosie chaosowym zostały, po jakichś pudełkach tau, po czymkolwiek, można sobie porobić własne obiektywy, jakieś skrzynki, Słuchajcie, tak naprawdę to, takie obiektywy można robić z, z czegokolwiek. Można z monety sobie zrobić, wiadomo, że można. na przykład... Ale nie, mówimy o takim świecie, tak? Po prostu w Tak, jeżeli, to chcemy, to tak jeżeli chcemy w klimacie stołu, żeby były na tak, przykład. Tak? Nie wiem, kupując tereny, te różne GW, które są w tych pudełkach, tam są na przykład latarnie. I na przykład takie, sześć takich latarni możecie sobie postawić, żeby było je łatwo, łatwo widać. I, żeby I gdzieś jakiś numerek dorobić. Tak, i, i, i, i pod spodu na przykład zrobić. Bardzo fajnie jest na którymś, chyba na nekronach, jest, zrobione są nekrony z bar taki Annihilation Barcz zrobieni i żeby nadać im numerki, to są sz, y, s, te Scarab Swarm, Scarab Swarm są te takie robaczki, małe dwa mm -hmm. nie? Mm -hmm. Na jednym jest jeden, na drugim jest dwóch, no, tak, na trójce jest trzech. Ten I, tak, mhm. możecie. Jak kiedyś widziałem, y, trochę, trochę, trochę dygresję, ale kiedyś widziałem na roz, roz, rozróżnienie oddziałów w sisterek, ponieważ sisterek są wszystkie takie same, to kolej sobie y, kryształki różne robił. Kupił kryształki i kryształki. A to jedni mieli czerwone kryształki, inni zielone. Na tej samej zasadzie. Jakiś detal, Kolor, który będzie w podobny sposób teraz na drugim oddziale intercesorów, który robię. Hmm. Yy, wiadomo, no, marinsi mają strzałkę, strzałkę taktyczną i numeryk na tej strzałce, hmm. ale to nie zawsze jest z poziomu, jak grasz, hmm. aż tak czytelne, że od razu to zauważysz. Dlatego yy, ten drugi oddział, który robię... Ma element wyróżniający w takiej postaci, że na lewym na ramienniku wszyscy mają purity seal. Mhm. Mają pieczęć z pergaminem, tak? mhm. Zawsze wszyscy mają w jednym miejscu, które widać z góry, to jest czerwone, więc mhm. rzuca się w oczy. miarę w oczy, ale jest w klimacie, czyli nie, nie burzy jakby flafowości robiliśmy chyba w którymś z pierwszych odcinków takie mhm. coś. Ja mam na przykład na swoich terror składach na jednej to jakieś stopy? mają takie jakby. Fragmenty skóry? Fragmenty skóry na, na ramiennikach ludzkiej. A inni mają czarny na ramiennik z tą czerwoną taką odciśniętą Rynką. krwawą ręką. No dobra, ale przyszliśmy od znaczników do wyróżnienia. dobrze, weźmy dalej. Yy, I tak, rzecz, która ucieszy na pewno wszystkich, którzy jeszcze nie dostali kodeksu i którzy ba bazują jeszcze na indeksach, yy, czyli tak sisterki, Deathwatch, Death yy, Watch, Dark Eldarzy, Drukary. Mm. Nie wiem czy widzieliście taki program, Whose Line is It Anywhere? Drukary. Drew Drew tam prowadził. <laughs> Też. Kult Genokradów, harlekiny, Imperialni Rycerze, Nekroni, Orki, wow. Space Wolves, Tau i Thousand Zensani. To są wszystko armie, które dostały swoje Warlord Traity, stratagemy swoje, jest, coś na, rok, coś rok, na kształt, rok, rok, rok, tak, rok. i Relikt. Także zawsze zawsze, czas, zawsze, im to... Możliwe, że dyscypliny jakieś... Znaczy, znaczy niektórzy tak. dostali trochę więcej, inni trochę mniej. Tak, tak, tak, ale no, będą bardziej kompetytywni do momentu, jak dostaną... No, no cóż się przewidziałem, w orkach, no. na przykład, jeśli mogę, to w orkach na przykład dostali zasadę MOBAP, czyli możemy dwa oddziały złączyć w jeden, pod warunkiem, że jeden z oddziałów ma 10 lub mniej modeli, a drugi ma 10 lub więcej, jeśli dobrze pamiętam, czy 20 lub więcej. I w kręgu możemy po prostu pozbyć się, co, co jest bardzo fajnym mykiem, ponieważ grając, jeśli gramy na killpoint na przykład na jakimś turnieju, to po prostu zabieramy ze stołu kill point, bo wchłaniamy odział. To nie jest tak, że ten oddział nadal jest wart w kill point, tylko po prostu znika ten kill point i zabieramy przeciwko Dynamiczne. Dynamiczne. Ile to command pointu 2? Chyba jeden. Jeden? Chyba jeden. Nie, nie, tutaj nie jestem pewien, bo widziałem to raz. Znaczy wiesz, musisz mieć jeden oddział na tym poziomie. No musisz powiedzieć, znaczy tam chyba tak. w sześciu calach, a drugi to jest, że na szóstkach zszlają jeszcze raz, czyli jak wydają wszystkie strzały, a trafiają i tak na piórkach szóstkach, to 50% taka, taka. szans, że będą strzelać jeszcze raz mhm. z tych niewielu szans, tych 33%. Tylko już nowe strzały nie generują... No, jak zawsze. Nowe nie strzały nie generują nie. kolejnych, nie, jest to, nie zapętla się. Więc jest to całkiem fajne. No nie wiem, przydatne. Też podejrzewam, że jeden kill nie, nie Jak Możemy niżpo. jakiś battery port zrobić z orkami, żeby sobie przetestować. No, ten... no musimy w końcu. No, no. Właśnie, bo nie wspominaliśmy, ale ostatnio zdarzyło nam się zagrać jedną grę narracyjną z Zygmuntem, gdzie wypróbował tyranidów swoich. No i przez to, że wylosowaliśmy taki, taki, taki deployment, że moi Marinesie byli no, tam o dwa cale chyba. Trzy cale, trzy cale było zacząć przed Trzy cale chyba, tak. Od jego tyranidów, no to zdjęło mi to moją jedną przewagę, czyli możliwość postrzelania na 30 calach. I zagraliśmy też na zasadach Open World, bo stąd żeśmy wzięli rozkładu... rozkładówkę, chciałem powiedzieć. Deployment, roz... rozstawienie i misje. karta Open World, bardzo fajna rzecz. No mm -hmm. i terenici bardzo fajnie mi się spisali, prawda, w tej pierwszej grze. No, podejrzewam, że pewnie cię złowiałem na tysiącu rzeczach, no. ale. i, grało się i tak już Szwagier, żeśmy grali, że. Wziąłem sobie rozpiskę na Deep Strike'u i wydosowaliśmy misję, gdzie jest no, Deep Strike... Tak, idziesz na piechotę. I, I musiałem wszystkim zasuwać na piechotę, co normalnie miało być rzucane po prostu gdzieś tam w środek sił szwagra, tak? No dobrze, czyli tak, mamy te dodatkowe zasady dla frakcji bez kodeksów. No i co, na koniec jeszcze y, tereny bojowe, y, sektor Mechanicus, Dead World Forest, y, opisy takich rzeczy, y, jak można tego używać i tak dalej. I w sumie tyle, jeśli chodzi o Charter Approved. Yy, oczywiście nie jest to rulebook, tak? Musimy mieć rulebooka 8 edycji plus jeszcze to, jeżeli chcemy korzystać o tym sobie pogadamy za chwilę yy, z rzeczy jeszcze. w tym zawartych. Yy, ja osobiście kupiłem, jestem zadowolony, są yy, fajne, ciekawe rzeczy. Yy, no, no może mogłoby być tego więcej. Zawsze, zawsze znajdziemy coś, co, co, co można by było poprawić. Pamiętajmy, że to tylko ludzie tworzą i ci ludzie też popełniają błędy. Dużo tych błędów. Niestety. Na szczęście w ostatnich latach troszkę mniej niż dawniej. Tak. Także tak, ty, tyle jeśli chodzi o kodeks Blood Angeli i chapter approved yy, i za chwilę możemy do Was wrócić. Do kodeksu Blood Angeli się, postaramy się w następnym odcinku wrócić, jak Ziggy będzie miał czas tak, do przejrzeć. Tak, i Może możemy, nawet zagramy jakąś grę tam. Blood możemy Angelii, zresztą opowiedzieć właśnie o Angels of Death, tak? Takie zbiorcze podsumowanie kodeksu Blood Angeli i Dark Angeli, bo też no, już no, do tego no, czasu się za, zapoznamy. zapoznamy, no. No. No dobrze, to teraz już chyba naprawdę będziemy mogli za chwilę przejść do tematu odcinka, czyli podsumowanie roku 2017 w Games Workshopie. Oczywiście nie będziemy się jakoś strasznie szczegółowo wdawać, omawiać wszystkich modeli, które wyszły, tak postaramy się głównymi wydarzeniami największymi, jakie miały miejsce w tym roku przelecieć ten okres i powiedzieć, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Już za chwilę Rok 2017, to był dziwny rok. Znaki na niebie i ziemię wskazywały, że siódma edycja jest już tak chujowa, że nie da się w nią grać. I wyszedł I wtedy... Gathering Storm. Tak. Popchnięcie fabuły do przodu. Przez trzy miesiące dostawiliśmy co miesiąc jeden odcinek tej sagi, która <grychy> była ostatnią, ostatnią e... inwazją na Armagedon. Na Armageddon? Na Kadię. Na Kadię, na na na na na przepraszam. Nie wiem, skoro mi się Armagedon wziął w głowie. Ja no, też był wałkowany w tym roku, zwłaszcza, że też w tym okresie wyszedł Shadow War. Shadow War, tak. No, między, w międzyczasie tam, w którymś momencie. Ale mamy trzy numery. Styczeń, luty, marzec wychodzili właśnie, wychodził właśnie Gathering Storm 1, 2, 3. Pierwszy oczywiście z Abadorem despoilerem na okładce. Później wyszło Inari, a później smak tego, co z, z zobaczyliśmy w, os, w ostatnich miesiącach, czyli Primarisi i Primarcha do Ultramarizmu. Nie, nie, nie Primarisi nie. Tylko i wyłącznie ma. No tak, ale był to początek, bo wyszedł primarcha, a później wychodzili Prymary przy, przy edycji. No pokręciłem może, trochę. nie trzeba się... wiem, no. podobnie brzmi, primarka i prima. <laughs> Następnie mieliśmy... Czy, czy chcemy coś opowiedzieć o, o, o Gathering Storm, panowie? ja się no. cieszyłem jak małe dziecko, jak wychodziły Gathering Storm mimo może nie, no nie kupowałem pierwszego i drugiego domu, ale cieszyło mnie to, że... Odkąd tylko wszedłem w Warhammera w tym 2012 roku, powiedzmy, Nic nie no to to było za 5.12, tak? Tu jest źle, tu jest przerąbane, tu tyranidzi zjedli planetę, tu chaos wjechał, ale wszystko jest zawieszone w jednym punkciku. I jak wychodziły nowe historie, to one siedziały, zaczynały się na przykład 20 lat przed, i dochodziły do tego momentu. Się dowiadywaliśmy, że jest jeszcze gorzej niż myśleliśmy, ale nadal jest za 5.12. A wreszcie przyszło Gathering Storm i się okazało, że coś się rusza, że coś idzie do przodu, że mamy jakieś rozwiązanie pewnych wątków, nowe wątki prowadzą. Nagle Abaddon D.D. Spoiler okazał, okazuje się, o czym już wspomnieliśmy dzisiaj, że jego wszystkie poprzednie inwazje, jego wszystkie ofensywy, to była tylko zmyłka. Znaczy Nie. to było zgodne z planem, tak? Mi, zgodne mi, z planem jakby, mi jakby stagnacja fabularna niespecjalnie przeszkadza, bo ja traktuję Warhammera 40 tysięcy jako, bardziej jako setting, tak? bardziej jako świat, w którym się dzieją pomniejsze historie niż jako serial, który musi iść gdzieś w jakimś kierunku. Herezja jest taka, że ona idzie w kierunku, tak? Ona nie jest settingiem. Ale w Herezji mamy ten minus, że wiemy jak się skończy. Ale stary, czy to, że wiesz jak się skończyła II wojna światowa przeszkadza Ci w tym, że szeregowca aerona się fajnie oglądało, Albo nie. wiesz, o jeden most za daleko? Nie, wiesz, nie. Że, wiesz, że alianci wygrają. Ale chodzi właśnie w Herezji, dlatego w Herezji na główny plan nie są wygrane. No bym się kłócił, bo wygrał tak naprawdę Stalin, jak spojrzymy na sytuację na świecie, ale okej. Okay. Dobra, ale wiesz o co chodzi, tak? Niemcy zostali pokonani. Eee, chodzi po prostu o to, że w, w herezji na przykład większy, większość książek tak naprawdę nie jest... Primarchowi są tam jakby graczami drugoplanowymi. A, a więcej czasu jest poświęcanych jakimś tam bohaterom, takim wiesz, pierwszy kapitan, jakiś tam, nie wiem, sierżant, kapelan, coś takiego. Bo nie wiemy, jaki ich los spotka, czyli przeżyją herezję i dlatego jest troszeczkę większy suspense, tak? Bo nie wiesz, czy ten koleś później po herezji dopiero gdzieś tam umarł, czy coś w tym stylu. E, chyba, że jest to duża, flafowa kłacza, że jest to Ariman, stylu. Albo się jakieś książce jak na przykład Iron niektórzy nie... Tak, tak, tak, tak. Yy, więc jakby popychanie fabuły mi jakby nie przeszkadza, natomiast przeszkadza mi jakby jakość opowiedzianej historii. Mam wrażenie, że niektóre rzeczy były bardzo, bardzo jakby po łebkach tak zrobione i, i mogło być to lepsze, po prostu, pod względem fabularnym. Mnie zaskoczyło, e, natomiast chyba w The Fracture of Bielten, zaskoczyły mnie historie, które dotyczyły różnych tam walk z demonami i tak dalej. Co poruszałem też przy, mniej więcej przy, yy, przy opowiadaniu o tym, co tam się w tej książce znajduje, że ogólnie Games, cześć, Games World, Warhammer 40 000, jest skierowany do tam 12, plus, nie? że dla dzieciaków też y, jest to trochę kierowane. Natomiast historie, jakie były w, w Fracture of Beltan, były po prostu no, krwawe i brutalne. Ale stary, ale, ale to jest. Ktoś ostatnio gdzieś widziałem, że mówił, jak wygląda współczesna akceptacja dla treści przekazywanych dzieciom młodzieży. Yy, I to, to się odnosiło konkretnie do brutalność kontra erotyka, że możemy pokazać odcinanie piersi, ale broń Boże nie możemy pokazać całowania piersi. Okej. Okay. Jest coś takiego, że... Tak, Amerykanie, mega... Amerykanie przemoc akceptują, ale jak są wątki seksualne i mały Timi ma przyjść i zapytać się mamy, skąd się dzieci biorą, to ona po prostu wpadnie w histerię i zrobi piekło o danej firmy, No Właśnie tak? o to chodzi. I tutaj w tym hobby Games Workshop'owym też mamy no strasznie krwawe sceny. tak? A na przykład na książce Dark Imperium no. nie widziałem ograniczenia wiekowego. Może nie zwróciłem uwagi, ale tam, tam naprawdę mamy sceny nurglowe, czyli różne dziwne płyny wyciekające z różnych dziwnych miejsc ciała i zombiaki zjadające ludzi w szczegółach, co odgryza najpierw i tak dalej. Więc no... Ale slanerz B, slanerz najgorszy. Czego no, ja się bo, ugłaskam, bo w są kutasy, to nie można. To ale... trochę się zgadza z tym, co, co, mi, co mówisz. No. Mieliśmy... dobra, może przejdźmy dalej. Bo... I jeszcze jedna rzecz, która zapadła mi w pamięci z Gathering Story, nie pamiętam, kiedy to był tą W każdym razie mamy tą eldarską czarodziejkę, która ożywia gulimana i ogólnie, Grain, Grain, ogólnie ma dosyć duże panowanie nad śmiercią, czasem i tak dalej, tak jest. swoją magią. Scena z tego, jak Magnus, Magnus, Ariman i ogólnie, ta o walczyli. No, i ona rzuciła jakiś czar na oddział rubryków, czyli piachu zamkniętego w zbroi. Tak? I nagle ci rubrycy cofnęli się do stanu sprzed czaru Arimana. I byli tacy oszołomieni, że: bracia Arimanie, co się dzieje? To już nie jest herezja w ogóle i tak dalej. To jest ciekawy wątek fabularny i bardzo czekam na nowy kodeks Thousand Sanów, czy coś będzie w związku z tym pociągnięte. No, to jest taki fajny smaczek, który mógł być rzucony... Właśnie Złamanie schematu, tak? wstrząśnięcie tym, do czego byliśmy przyzwyczajeni są przez zbroi. kilka lat, a niektórzy przez dwadzieścia kilka lat, jeżeli dłużej się interesują Orchamerem. A pamiętasz, czy ona ich tak przywróciła już na stałe, czy po prostu... Chyba zaraz zginęli. zginęli. Aha, no To może nie być już pociągnięte, bo jeżeli zginęli, to ten oddział... Może nie, ale że sama możliwość istnieje. A, Samo to. Okay. Może będzie jakiś nowy oddział, który Bo Ariman tak. przez 10 tysięcy lat szuka rozwiązania y, tej zagłoski, żeby jakoś odczarować tych chłopaków. A no ona, ona przyszła, zrobiła tak. Może, może właśnie w kodeksie Tausen będzie coś, co... Komeraldarzy, który... czy tam coś. Nie, albo jakiś oddział, który będzie po prostu. Może to w Bardzo ciekawe ten box. Bardzo e... rzeczy dzieją się na Fenris, bo Tausen Sani tam zrobili ostry bałagan na hmm. Fenris i generalnie było chyba żadne, że Dark Angel swoją drogą, że Wilki nie bardzo już mają z czego rekrutować, no bo tam taka rozpierducha się stała, że no populację bardzo przytrzymiły. Muszą jak już wepchnąć primarisów w inny zakątek. tak? Ale Wilków, więc Wilki będą sobie, wilcy teraz sobie będą musieli brać primarisów. No. Jest, Aha, a to, to, jest po to jest to dziesiątkowanie we flafie tych, tych, bo musisz jakoś usprawiedliwić to. No, no w, sumie tak, w sumie rację. Dobrze, czyli jeśli chodzi o Gathering Storm, mieliśmy ruszenie fabuły do przodu, było to bardzo ciekawe. I zwieńczone newsem, na pewno wysokim punktem tego roku dla mnie osobiście, no bo był Pulliman, tak? Mm -hmm. primarcha armii, którą już jakiś czas zbierałem. No to, to był automatyczny zakup, można powiedzieć, mm -hmm. bardzo szybko pomalowany, bo chyba, nie wiem, dwa dni się wyrobiłem. No tak, ale no, miałeś motywację. Nie? Miałem motywację, miałem urlop. Dokładnie. W następnych dwóch numerach, czyli w kwietniu i w maju, mieliśmy przede wszystkim Sigmara. Latające krasnoludy lody Monty mieliśmy Dobrze pamiętam, że oni jako pie w pierwszym, pierwszy raz się tutaj pojawili? To jest tak. ich, ich, ich premiera? Tak, tak. Karadron tak, tak. Overlords, czyli właśnie latających dworfów specyficzna armia, kwestia gustu czy się to komuś podoba czy nie, ale na pewno jakaś innowacyjność i orzeźwienie znowu, tak jak mówisz, orzeźwienie trochę tego świata i wprowadzenie zupełnie czegoś nowego, czego wcześniej ale nie widzieliśmy. Ale trochę stylistyka. Tak. Tak, jak, tak jak już wspominam, wspominaliśmy trochę. wiele razy. Oni próbują trafiać we wszystkie smaki. Wielskie tak? wielskie. Mamy gotyckich Eldarów, mamy woj... no, wojskowych... jeszcze warto zauważyć, że jakoś w okolicach Gathering Storma albo tuż po pojawiło się pierwsze zdjęcie takie przeciekowe, dziwnego Space Marina. Ten Space Marine no. stał obok starego modelu gwardzisty, bodajże Wostrojana czy Valhalla chyba, z tej futrzanej czapce. Mm -hmm. I był, no, wyglądał na plastikowego, miał elementy zbroi, które były całkowicie niezajome jakieś dziwne kolana, wyższy był, dziwna głowa, inny bolter itd. No i tak dalej. Internet, internet się podzielił tak jak była dyskusja, czy ta sukienka jest złota czy niebieska. Jedni mówili, że to jest nowy model, to jest przeciek nowego modelu. Drodzy mówili, nie, to jest wymyślna konwersja, greenstaffowana, tylko pociągnięta szarym podkładem, żeby wyglądała jak plastik. No i bili się, bili, bili, bili. Aż wreszcie w następnym numerze po Karadronach wyszedł Grom Brindal, pamiątkowy model na 40 lat White Dwarfa, czyli biały biały, krasone, biały garzeł. I on miał te elementy zbroi, jak na tym przeciekniętym modelu Space Marina. I ludzie zaczęli rozpoznawać, że hmm, może jednak coś w tym jest, może jednak to nie była konwersja. I to no. był taki już pierwszy jakby oficjalny przedsmak modeli, które wyszły do ósmej edycji, a to było już miesiąc później, no i dochodzimy do czerwca i czerwiec, nowa edycja Warhammera, która ma być Wersji, według niektórych wersji ostatnią edycją Warhammera nie będzie dziewiątej, tylko będzie cały czas aktualizowana ósma edycja za pomocą Czap Chapter Approved. Chapter Approved FAQ Raz do, do roku ma wychodzić. zbierane wszystko do kupy. Plus jeszcze FAQ właśnie tak. No i mamy przede wszystkim tak. Czerwiec, mamy ósmą edycję, mamy, e, tak jak, tak jak Szwagert powiedział, ostatnią niby edycję, która jest rewolucjonizującą, rewolucyjną edycją, ponieważ jest ogromne odchudzenie zasad. Z około 180 stron rulebooka do 16 stron rulebooka. Do 16 rulebook. stron rulebooka, to było nawet jeszcze mniej. Jeśli chodzi, No tak, w Open Play jeszcze mniej. I rewelacyjna sprawa jest... Od tamtego czasu obserwujemy nawrót ludzi, którzy zrezygnowali z grania w czterdziestkę z powodu nadmiaru zasad, z powodu, nie wiem, ilości książek, które muszą ogarnąć, bo to wszystko się po prostu nadmuchało się przez te lata. Słuchajcie, może nie jestem jakimś super przykładem, bo nie jestem w pierwszej kolejności hobbystą, potem graczem, ale przez ten rok, dzięki ósmej edycji, czyli nawet nie rok, od czerwca, mm. więcej razy grałem w Warhammera 40 tysięcy niż przez poprzednie 5 lat, jak się tym hobby zajmuję. Więc to, to U mnie widać, że to jest mocno. Ale nie jest to spowodowane mechaniką gry, tylko kurwa, otoczką fabularną. Po prostu nie mam totalnie motywacji, żeby grać w ósmą edycję, Ale to przez po prostu Fluff, a nie przez mechanikę samą. No, ale Fluff możesz pisać sobie sam, a zasad sobie sam nie wymyślisz, więc nie jest to problemem. Okej, okay. no później mieliśmy oczywiście pierwszy kodeks, jaki mógł wyjść, czy Nie, przepraszam, wyszło Dark Imperium, tak? Box Dark Imperium, który się pojawił, czyli tak, nowy w, w, w, starter do ósmej edycji. I mieliśmy w nim oczywiście Ultramarines z, z Prymarysami i mieliśmy Death Guard ze wszystkimi nowymi modelami, które... Oczywiście, jak tam moglibyśmy się spodziewać, były wszystkie easy to build, monopauzy itd., itd. I był to cień, który zaczął zachodzić 40, ponieważ się okazało, że większość tych modeli, które do tej pory wychodzi, są monopauzami są jedną po prostu easy to build, tak jak widzimy zresztą. Ale nie tylko. I nawet te, które są w pewnym boksie, hmm. czyli teoretycznie mają opcję zamiany rączek i tak dalej, też mają ograniczone te pozy, na przykład do korpus i nogi są razem i mamy pięć do wyboru i koniec. Tak jest. No i to było w lipcu, mieliśmy oczywiście też, tutaj wyszedł pierwszy boks chyba? Tak, sposób? Riversi, kapitan i bibliotekarz do Marinów. Tak Plus jest. jeszcze jakieś do Dead też hmm. modele były. No, i w czerwiec, lipiec, sierpniu, jakże inaczej mogłoby być, który kodeks może wyjść pierwszy? wyszedł kodeks do Ultramarines, Space, Space Marines. Space Space Space Space... Marines. No. Vanilla Space Marines. Tak, Vanilla Space Marines. No, i tam pojawiły się zasady do, już oficjalne zasady do Galimana, pojawiły się zasady do, do wszystkich nowych no, modeli. A w ogóle był w indeksie, tak. Tak, racja. Aha no tak, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że. Przy okazji ósmej edycji wyszły indeksy, tak? Czyli taki tymczasowy, tymczasowy. dziura, żeby m, m, mieć czym grać. Żeby było jak grać, zanim wejdą nowe, zaktualizowane kodeksy do ósmej edycji odzwierciedlające struktury zasad ósmej edycji, która jest na tyle różna od siódmej, że kodeksy z siódmej edycji nie miały żadnego zastosowania. Żadnego. Albo trzeba było się było dużo nakombinować, żeby cokolwiek zrobić, ale nie, było, nie miało to sensu. No i właśnie wtedy wszedł kodeks. Szwagier, chcesz coś powiedzieć o kodeksie? Kodeks spełnił wszelkie oczekiwania wydaje mi się, czyli dał chapter tactics, dał stratagemy unikalne, właśnie, bo to jest ważny element ósmej edycji stratagemy. Mm. Czyli mamy dodatkowy element mechaniki gry, command pointy. Command pointy otrzymujemy za sposób zbudowania armii i na początku gry dysponujemy jakąś ich pulą i możemy je różnie wykorzystać. Jest stratagem przerzutu kości, czyli raz na fazę możemy sobie przerzucić jedną kość. Jest stratagem, że możemy złamać kolejność walki wręcz i walczyć wcześniej i są stratagemy unikalne dla różnych armii. Więc kodeksy, główna przewaga armii kodeksowych nad armiami indeksowymi, czyli tymi, które jeszcze nie dostały kodeksu to jest to, że właśnie mają więcej stratagemów, które mogą wykorzystać i daje im to przewagę taktyczną. Przy okazji kodeksu wyszedł też repulsor, również model, który podzielił nawet nas przez wielką linią przez środek podcasta, bo jednym się podoba, drugim nie. Znaczy on jest do uratowania, to jest model do uratowania. On, I to jest jeden z niewielu y, pojazdów, dla mnie primarisowych, który wygląda jak z 40. stulecia. Jak z Warhammera. Tysiąclecia. Przepraszam, tysiąclecia. Wygląda jak z Warhammera i nie wygląda jak coś, y, co zrobił na przykład, nie wiem, przykładowo, nie wiem, crow, tak, jako hmm. substytut y, tego. Space Nights. <laughs> tak, ten y, Redemptor Dreadnought. Dla mnie on wygląda po prostu jak. Imperial, War Machine, Walker of Macquarium. Crusade of, of War. Of war. <laughs> tak. No dobrze, no to no tak, no Marini dostali swoje, oczywiście cały czas, nie, nie zapominajmy, że wychodziły też równolegle modele do Dedgard, bo mm -hmm. żeby urozmaicić jakby y, liczbę możliwych puz, puz, poz, puz, poz, poz, poz, puz chyba, y, ustawień, <laughs> To wychodziły też kolejne modele do Guard. No wiadomo, że te dwie armie są najbardziej forsowane w ósmej edycji. Znamy, Jak znamy, dotąd, znamy są, tak, tak, tak. We wrześniu pojawiły się, było, o, o, mieliśmy szansę zaobserwować, zaobserwować, przeżyć razem z Games Workshop 30-lecie Warhammera w 40 tysięcy. Nie przysłali nam ciasta w ogóle. Tak, w ogóle nic, nic takiego. No i pojawił się. Ogromny, fantastyczny i super drogi model do Devguardu, czyli Mortarion wtedy. Mm -hmm. um, dodatkowo z ciekawości trzeci Primarcha w grze. Trzeci Primarcha w, w Tak jest. I dodatkowo, z tego co właśnie teraz zauważyłem, chyba była pierwsza reklama Games Workshopu, która ogłaszała swój kanał na Twitchu. Reklamowa... Być może, że wtedy to startować. Tak? W magazynie była reklama po prostu ich kanału, który od jakiegoś czasu tam istniał, czasami tam coś się działo, na przykład cała ósma edycja była tam też pokazywana? prezentowana regularnie z turniejów różnych. Niezależnie jaką grę jest turniej, czy to jest czy 40 to są na żywo gry transmitowane z komentarzem pracowników Warhammer TV. A poza tym ostatnio na przykład zaczęły się może zdarli z nas troszkę pomysł na wyraz tak. to mówię, ale Duncan hmm. Rhodes hmm. i Chris Peach, czyli dwaj malarze hmm. z Warhammer TV, po prostu siedzą i malują i sobie o dupie maryni dyskutują, hmm. plus odpowiadają na pytania ludzi zadane na Twitchu. Więc troszkę formuła wydaje mi się zbliżona do, do tego, tego, co my robiliśmy na grocie. No no, właśnie. Dokładnie, dokładnie. No, umówmy się. Zerżnęli z nas i nie zapłacili nam tamtiem. Tak jest. Taka jest ostateczna wersja. Yy, Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o to, że już jest dwóch malarzy, bo przez jakiś czas były widea tylko z Duncanem. Do tak, tak. yy... Słuchajcie... czasu czasu było z taką kobitką jeszcze. A to nie widziałem. Ale to raz, widziałem. Na, raz na sto lat, ze dwa. Może Duncana, Duncan przepraszam, zastępowała. Być może. W z w każdym razie, czy... Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, bo już od nie wiem, miesiąca czy dwóch Chris pitch ksywka Peachy mhm. też jest malarzem, w tych filmikach, natomiast jeżeli nie widzieliście, a to sobie obejrzyjcie, ja się strasznie uśmiałem, krótkie wideo wprowadzające Krisa tak, tak, jako malarza. Tak. Jest, jest przezabawne wprowadzenie. No mają fajne podejście teraz w tym momencie. Są mecie. na luzie. Są ale na to luzie. dojdziemy do tego. Październik. Październik to czas przełomowy, kiedy przestaliśmy... Zacieniona wieża. Ze szwagrem przez chwilę przestaliśmy myśleć o 40 i zaczęliśmy grać w Shadespire. Bardzo przyjemna planszywka. Bardzo tak. spoko. Niestety. Tak zwana gateway game, tak? Bo plansz ukowców można troszkę namówić na figurki. Gateway okay. A później z tego co już widziałem zresztą, że y, do band, które wyszły do, do Shade Spire, wyszły do, do Edge of Sigmar y, War można i nimi grać. Można i używać Dodatkowo wiedziałem, jak ludzie przerabiają na przykład sobie z y, kastów tak? Tak, Stron? nawet Warhammer Community, strona, hmm. zachęca do konwertowania, pokazują na przykład ludzi, nie... ludzi z redakcji, jak sobie pokonwertowali te swoje i nasze pomalowali. Kolesie biorą sobie tych, te postacie z, z Shadespire, dorzucają dwóch kolejnych i robią sobie normalne pełnoprawny oddziały Można normalny, oddział normalny oddział tak, tak zrobić. Tak. Ja I to tak wygląda to tak całkiem pizzko. Tak bardzo nie. fajna gra i... Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, możecie ją wygrać, czy możecie ją wygrać, otrzymać, po prostu spełniając parę warunków w tym miesiącu pod, pod tym filmikiem, ale o tym mówiliśmy już wcześniej, więc na pewno już o tym wiecie. więc jeżeli Chyba, że lubicie słuchać podcastów od środka. Tak, chyba lubicie słuchać od środka. Więc polecamy, naprawdę. No i mamy listopad i grudzień, to są dwa, dwa numery, które wyszły tematycznie skupione na Necromundzie i na podsumowaniu roku też tak, Generikowe. <śmiech> nie mów mi nic o angielskich słowach. Tak. tak, ale skupione na Necromundzie, czyli odświeżenie systemu, który właściwie nie istniał w takim mainstreamie Games Workshopu od lat 90. lat 90. Wczesnych dwutysięcznych. Odświeżenie rulesetu, czyli zasad, odświeżenie figurek, odświeżenie planszy, na której się gra, wprowadzenie dwóch trybów gry na planszy i świecie 3D, dodanie od razu pierwszego suplementu, czyli Gang War, które pozwala właśnie grać, czy daje zasady, jak I już grać. Jak chcesz, dwa, chcesz tak. grać w kromundy, musisz kupić podstawkę i podręcznik. Tak, ale ten podręcznik, mówmy się, gdyby ten podręcznik kosztował da, drugie 200 zł, to bym się wkurzył. Ale on kosztuje 60 zł, więc to nie jest dużo i naprawdę masz tam zasady odnośnie tego jak skakać, jak przeskokiwać z budynku na budynek, jak spadać... A jak jest trafić, na przykład czy... właśnie mechanika, która jest w Shadow War, czyli spadanie, i tak, stracą są. Cię przy krawędzi? Nie pamiętam, czy jest to, że spadasz, ale w to w ogóle się wziął z Necromundu, więc na pewno musi być. Nawiasem e... mówiąc, strasznie mam klimat, żebyśmy do Shadow Wara wrócili. Zróbmy to w nowym roku. Możemy Chociaż też... na parę gier. Możemy coś wrócić, możemy pomieszać trochę z Necromundą, dlaczego nie? E... Dlatego, że nie znam Necromundu. No, to, to, to jest dokładnie to samo. Ale no, Ale spoko. Spoko. No i mamy od razu oczywiście, Games Workshop pędzi z, tym wyda, z, z wydawaniem rzeczy, więc od razu wyszła podstawka, jakieś trzy tygodnie później pojawił się kolejny Gankor Loki, który się pojawił na, na sieci, pojawiła się ta postać, o której mówiliśmy, ten Beastman, którego już nasz kolega Crispin ma w sklepie, sklejonego i gotowego do, do malowania, tylko z Forgeworldu specjalna postać. No oczywiście w międzyczasie, już zamykając cały rok, o, o, jakoś w międzyczasie chyba wyszedł Blood bo to w tym roku Blood Bowl wyszedł, czy poprzednim? Poprzednim. Może w poprzednim? Chyba w poprzednim. Ale okay. cały czas jest za drużynami. Czas, tak. Tak. Właśnie chodzi mi o to tempo, Wspominaliśmy dzisiaj, że jest nowa drużyna. M4. Chodzi mi o to tempo wydawnicze, że Games Workshop cały czas ciśnie z, z wydawaniem nowych band, nowych drużyn, nowych ekip do do, I właśnie do Z wyjątkiem Shadow War e, kontynuują wspieranie swoich gier. Shedower nie muszą wspierać i nie będą pewnie, prawdopodobnie jakoś mocno wspierać, bo to wyszło jednorazowy system, który podaje dajcie zasady do grania figurkami z boksa podstawowym boksem piechoty. A dalej już musisz. Możesz te... po prostu grać figurkami, które już masz. Boleje nad tym, ale tak właśnie jest. O, o, dokładnie. No i jeżeli nie chcesz inwestować w mikromodach, też nadal pograć jakiegoś magoskiego mm. Tak możesz. Lub tak jak ty lubisz konwertować i bierzesz sobie dziesięciu Chłopków, którzy wszyscy sklejają ich na przykład Tak samo, a ty weźmiesz po prostu i zrobisz z nich po prostu niesamowite figurki, bo po, poprzedzasz im ręce i po prostu będziesz dubał. Lewą do dokleisz do prawa. O nie mutant. I lewe oko w, prawe, w w prawe, a prawe w lewe. E... ręca na hełmie. Cały. Tak. E... I jeszcze chciałbym wspomnieć troszeczkę o podążaniu z tym tematem tempa wydawniczego, że od ogłoszenia szó szóstech ósmej edycji czterdziestki co miesiąc wychodzą dwa indeksy, dwa kodeksy, kodeksy, tak. dwa kodeksy. W tym momencie mamy już 10 kodeksów wydanych w tym roku, co jest oszałamiającym tempem i z tego co nam wiadomo, Games Offset nie ma zamiaru zwolnić, dopóki nie zrobią wszystkich kodeksów, które były. Dlaczego? Dlatego, że chcą doprowadzić szybko do sytuacji, w której mamy bardzo świeży zestaw zasad, wszystkie kodeksy i po prostu możemy grać już kompletnym systemem zasad, które wszyscy mamy. Nie ma sytuacji, że Orkowie mają 7 edycji indeks czy 6 edycji indeks czwartej e, e, chaos ma z trzeciej. Umiejcie? Chaos ma trzeciej z tam też z początku czwartej po e, prostu jakieś absurdy. W bardzo krótkim czasie mam nadzieję, że w ciągu roku się zamkną zrobić wszystkie armie które były do tej pory dostępne i będą się skupiać na rozwijaniu udoskonaleniu zasad przez chapter Proof czy przez cokolwiek. Artykuły w White Dwarfie. Tak jest. Cześć mi coś powiedzieć. Nie. Zdawało ci się. Zdawało mi się, że chcesz coś powiedzieć. Okay. No dobra. Teraz możemy chyba sobie przejść do takiego naszego bardzo subiektywnego podsumowania roku. Czyli rzeczy, które nam Indywidualnie i kolektywnie podobały się lub nie podobały się. Każdy z nas miał się zastanowić nad trzema rzeczami: in plus i in minus, i omówimy sobie je teraz i przedyskutujemy, czy się zgadzamy, czy mamy te same rzeczy. Pewnie będziemy mieli inne, bo każdy z nas ma inne troszeczkę podejście do hobby. Więc ja zacznę od rzeczy, które mi się podobały. Albo nie, zresztą te, które mi się nie podobały, bo... Bo, bo kanapka ewaluacyjna nie działa. Tak, tak żeby skończyć na pozytywnym. Żeby skończyć na pozytywach. Ehm, przede wszystkim nie podobało mi się to, że y, niestety kupiłem, a, a, a teraz żałuję. Y, na szczęście nie było to zbyt drogie. Indeksy. Uważam, że w sytuacji takiej, w której nagle zmienia się ruleset i mają się zmienić wszystkie rozpiski, wszystkie zasady mają się zmienić y, jednostką, Games Workshop powinien albo udostępnić indeksy za darmożkę powinny gdzieś być w PDF-ach na, PDF na stronie do wydrukowania albo powinien wyjść jeden wielki bóg, który zawiera wszystko za te 60 zł czy 75 zł i możesz sobie kupić jeśli chcesz mieć wydruk, no bo wiadomo książka kosztuje, zgadzam się z tym i muszą za to wziąć pieniądze no niestety jednak nie, mus, nie powinienem płacić ekstra a nie, nie wierzę, żeby każda z tych książek kosztowała 60 zł do wydrukowania, są nawet 30 jakieś kwestie podatkowe żebym musiał tyle za to płacić Uważam, że był to troszeczkę skok na kasę, bo nie widzieliśmy wtedy jeszcze, że, index, że kodeksy mają wychodzić tak szybko. Czy w najgorszej sytuacji są gracze, gdzie kodeks wyszedł zaraz ten, ja na przykład wiesz, kupiłem ten indeks Space kupił indeks? Space Marini wyszli z wiesz, chaosem, później. zaraz później, tak? Dokładnie, więc uważam, że to był bardzo nie fair krok. Podoba mi się, że w ogóle wpadli na coś takiego. Natomiast uważam, że powinny to być zrobione PDF-y na stronie. E, które może zostać ściągnąć Tak osób... jak zrobili przy Sigmarze, że do wszystkich starych y, modeli wypuścili w PDF-ie za darmo kompendium Dokładnie, za... dokładnie, Na... czyli, czyli zrobili już tak, drugi raz nie mogli bo wiedzą, że to jest, y, wiesz, Poza tym, wiesz, Sigmarem musieli, bo straszny outrage był jak, nie, czy outrage, w kurby, był wśród ludzi, jak, jak zamknęli im Stary Świat, więc musieli jakoś ich jak, kurdo bruchać, ale mata to darmo, bo jakby wiesz, jeszcze, jakby jeszcze się nie udało. Jakby jeszcze, jakby jeszcze dorzucili do tego, że musicie za to wszystko zapłacić, no to już w ogóle by stracili masę ludzi, a tak, a w 40 nie musieli, bo pchali to do przodu, wszyscy byli podnieceni, że coś się zmienia, o, wykorzystamy to i wiesz, i zbierzemy kasę. Odnośnie Starego Świata to gdzieś widziałem jakąś wypowiedź, która gdzieś w ogóle z pracowników GW, że no może rzeczywiście zabijanie starego świata to nie był za dobry pomysł i może po prostu moglibyśmy zostawić stary świat, a wprowadzić nowy system. I rzeczywiście mniej hejtu by na pewno zebrali. I wiesz co, myślę, że też po części mówią tak, bo... Yy, yy komputerowa wersja Total, Total War'a w starym no, no, no. świecie, zarabia całkiem nieźle niezłe hajsy i w tym momencie gracze, wiesz, podejrzewam, że jest część ludzi, że o, zajebista fabuła, wszystko fajnie, o, są gry figurkowe. Ej, ale to nie jest to. No, to nie jest to, co, co ja gram w komputerze. Tylko to jest teraz... coś innego, to jest podobne, ale inne. Nie, Tylko teraz kwestia nie jeszcze do zastanowienia się, czy Warhammer Total War zbiera takie, wiesz, jest sukcesem dlatego, że to jest Warhammer, czy dlatego, że to jest Total War? bo Total War, wiemy dobrze, że to jest zajebisty system strategiczny, taktyczny i on się spisuje, nieważne co tam wrzucisz, Samurai, Total War Samurai, jak to się nazywało, nie Samurai, Shogun. Ale ogólnie <grym> rzecz biorąc, Total War Rome, jest to chyba mediano. najlepiej od lat, najlepiej ocenianym tytułem z tej serii Total War, no. Poza tym jedno, wiesz, jedno jakby napędza drugie. Masz A, to, tak, to, co tak, mówiłem, tak. że te dzieciaki, które grają teraz w Total War'a mhm. i jak odpalasz Total War'a, to masz to okienko Play the game, now buy the miniatures, czy coś tak. takiego. I one oglądają to i... Nie, to nie jest to samo, to jest podobne, ale to nie jest to, nie jest to, nie jest to co się realne. Ale, ale jest. E, dobra, więc indeksy, tak jak mówię, powinny być moim zdaniem PDF-ami e, lub też powinien być jeden wielki bóg za, e, za jakąś nominalną, minimalną kwotę, która po prostu pozwala nam w tym momencie wpaść w grę i, i grać. Niestety tak się nie stało. Na przykład kupiłem do Xenosów książkę, zagrałem... orkami nie zagrałem, zagrałem rasteranidami na tym, na tym indeksie. E, kupiłem do Gwardii, nie zagrałem ani razu. Kupiłem do Space Marinów, nie zagrałem ani razu. Mam na pamiątkę swojej głupoty i, i, i naiwności i, i wiesz i, i gorącej krwi, która spowodowała, że pobiegłem do sklepu. Kupię wszystkie trzy. Z pięciu. Na szczęście. Na szczęście, że nie mam armii w czwartym i piątym buku, bo bym też pewnie kupił, bym teraz po prostu nie wiem, co w nim robił. No ale... Druga rzecz, która mi się nie podoba, to jest taki szczegół, naprawdę szczegół. Nie podoba mi się to, że nowe kodeksy, które wychodzą, wychodzą dokładnie z takimi samymi okładkami, jakimi były w siódmej edycji, lub szóstej, lub piątej, zależy skąd, z której edycji mamy kodeks. Jest to po prostu mega słabe, aczkolwiek rozumiem, te okładki były zajebiste, więc nie ma, nie ma co zmieniać, nie zmieniamy na siłę. Natomiast... No już przy takich kosztach produkcji no mogliby się wysilić, mogliby... Bo chyba nawet Space Mario mają ja dokładnie tę, sam, tę samą okładkę. Co nie, po... nie primarisa. Primarisa A, okay, mają, no dobra, to Space nowy produkt. Tak? Dokładnie, ale reszta <śmiech> wszystko to, co się pojawia ma dokładnie tą samą okładkę, co spowoduje, moi drodzy, że kodeks stał będzie miał po raz trzeci tą samą okładkę. Po raz trzeci. Kodeks stał, wyszedł, poprzednia edycja wyszła z lekko zmienioną kolorystyką i podejrzewam, że wyjdzie z tą ostatnią kolorystyką. To troszeczkę są kolory pozmieniane i tak dalej. Inaczej trochę skadrowane jest to zdjęcie minimalnie, ale ogólnie Ogólnie po raz trzeci będzie cała okładka. Jest to, rzecz... Ale tak... oczywiście będzie ta chujowa ramka, która mi się bardzo nie podoba na eee, kwestia po no, prostu. jest akurat, wiesz, detal. Tak samo jak zresztą obrazek, ale po prostu wiesz, uważam, że no, no, pakują tyle kasy, w to no, mogli. Ale wiesz, co, jest tyle karty. artów, jest tyle artów warhammerowych, że to jest naprawdę na jest nie problem. Ubierać. Wiesz, w dobrej jakości arty, wiesz. Nie, po... nie rozumiem tego po prostu. Nie rozumiem zawsze nowy kodeks, to był nowy art. No poza, znowu tam mówię, mm. no poza tał, który. Tyle raz, po raz trzeci znowu będzie miał. No i najbardziej największy minus, jaki mam w tym. Do, do 40 i do, do tego wszystkiego, że to jest jedna wielka, cholerna pokusa, która wyciąga mi kasę z portfela. No i nie mogę się opanować, kupuję co chwila coś. E... To zapytaj siebie, czy to jest problem GW, czy to jest Twój problem. To jest problem mój i problem GW, musimy usiąść przy kawie go rozwiązać. Kochanie, porozmawiajmy. Tak, bo niestety robię tak zanobiste rzeczy, że mam ochotę kupować więcej i więcej więcej już ostatnio, jak rozmawialiśmy no, chyba w ostatnim albo przedostatnim odcinku e, tak samo jak szwagier e, sk Skitari go kusi tak mnie kusi Skitari od już jakiegoś czasu, żeby coś zrobić e, ostatnio usiadłem i słuchałem jakiegoś podcastu chyba Independent Characters albo e, Long War i, i o, Grey Knights kurde, no fajni są Grey Knights to jest znowu coś, co mam w Age of, w Age of Simmer, co ja chciałem zrobić, kupić armię tak elitarną że mam tylko kilkanaś kilka, kilkanaście modeli i mam jakąś tam rozpiskę, no i kusi, kusi, kusi strasznie. No ale dobra, zamknijmy to takimi pozytywami, które uważam, że w tym roku nie tylko odnośnie 40, ale w tym roku były dużymi plusami dla mnie, no to przede wszystkim ósma edycja, która uporządkowała, ustabilizowała, usprawniła i jak to się ładnie mówi z angielskiego, ustreamlinowała po prostu tą, ten system, czyli wprowadziło go do takiego szerszego obiegu, że po prostu każdy może podnieść, wziąć do ręki te zasady, które są na jednej broszurce, przeczytać w jeden wieczór, w następnego wieczora przyjść i z kimś zagrać i mniej więcej ogarniać, co robi. Co w siódmej edycji, w szóstej edycji nie było możliwe. Naprawdę ciężko było się wkręcić, jeśli chciało się zagrać na wszystkich zasadach. Tutaj jest to możliwe. Dużym plusem też dla mnie, już odchodząc trochę od czterdziestki, jest Shadespire. Jest to system, który wyszedł, planszówka, która wyszła która jest rewelacyjnym, strzałem w dziesiątkę po prostu. I tak jak już w razy powtarzaliśmy, jest to konkurencja dla X-Winga, bo jest to taka gra, którą kupuję pudełko i mogę od razu grać z kolegą, koleżanką. Nawet nie malując modeli. Nawet nie malując modeli, bo... I nie klejąc. I nie klejąc. I nie się kreśli, ze szwagrem ostatnio na imprezie rozmawialiśmy z takim kolegą, który nie jest w Warhammerze, ale jest ogólnie w świecie planszówkowym i tak na dobrą sprawę to mógłbyś mieć niebieskie czerwone pionki zwykle. Mhm. No I dokładnie. Grać dokładnie. w tę grę. Tylko i wyłącznie, i byś wiedział o co chodzi, tylko że to jest pionek 1 i to jest karta tak. pierwszego pionka. I, ale trzyma ten setting Age of Sigmar i może zachęcić kogoś do... No tak jak mówimy, te bandy, które są w Shadespy, mają swoje warscrolle war w Age of Sigmar, y, więc wystarczy, o, kupię sobie jeszcze jednego Castellana na koniu i mam bandę, mogę sobie zagrać na 500 punktów, tak czy tam na cokolwiek, na power leveli, czy, czy co tam jest w Age of Sigmar. Tak jak mówię gateway game, czyli taka gra wprowadzająca, gra, yy, pierwsza działka od dylera po prostu. <głos》> nie da się tego inaczej nazwać. I jeszcze my dajemy za darmo. I Tak, jeszcze my dajemy za darmo. No i ostatnia rzecz, która jest naprawdę dużym, dużym moim zdaniem sukcesem GW, to jest odwrócenie, stworzenie i rozbujanie Warhammer Community. To, w jaki sposób oni tym razem zarządzają, zabicie wszystkich stron z plotkami, ponieważ sami plotkują, sami wrzucają różne przecieki, sami udostępniają dużo informacji wcześniej niż, niż powinni i handlują tym w ten sposób, że po prostu nakręcają sobie hype i nakręcają sobie zainteresowanie systemami, które, które produkują. Jest to po prostu rewelacyjne. Ilość rzeczy, która się pojawia na, na nie wiem, no wychodzi Shadespire, od razu pojawia się strona warhammerunderworlds.com, na której możemy znaleźć wszystkie opisy band, poradniki jakie składać, poradniki, jakie manować, przykładowe rozgrywki itd. itd. Wszystkie, no. wszystkie plusy? To wszystkie, to wszystkie plusy. Ja przygotowałem trzy plusy i 3 minusy. Eee, mm. Więc tak, to, to, to ogólnie moim zdaniem Games plus był w tym roku kolosalny. Y, ruch na plus. To mały krok dla Nottingham, ale wielki dla narkomandów w plastiku. Tak. <laughs> Plastic Edict, dokładnie. Dobra, to, kto następny? No mogę, no. To I... tak. Też powiedzmy, że trzy. Plusy i minusy, i też zacznę od minusów. Pierwszy minus, jaki bym wymienił, to coś, co wspominaliśmy już w odcinku, że rozumiem skąd to się bierze, ale mimo wszystko jestem troszkę zawiedziony. Brak wsparcia dla Shadow War. Jakąś tam może cicho nadzieję miałem, że jakiś suplemencik wyjdzie, coś takiego, że na przykład będzie można Space Marinów używać, a nie tylko Scoutów. E, może jakiś dodatek do zasad, może rozszerzenie, że nie tylko na Armagedonie na przykład to się dzieje, ale też na innych planetach. No nic, nic nie doszło do skutku, trudno, nadal można grać w to, co mamy, e, także no... Czy z tym żył. Tak? Nic to na przeszkodzie, że za jakieś kilka miesięcy, na przykład po, pod koniec przyszłego roku, albo w połowie roku, e, kiedy już zamkną cały okres wydawniczy czterdziestki, zamkną system, że Może z tego wóz, Może. Tak jak był no, już na Shadow Work, nagle wyszedł Uderzyli po prostu jeden miesiąc i jest Shadowborn, i później już nie ma nic, bo mm. wychodzi co innego. tak Wyszedł Gathering Stone i tak dalej. Więc. E, Bloodbow czy Gathering storm. Więc jest szansa, że po prostu w pewnym miesiącu nagle się pojawi po roku, półtora, znowu coś, pyk e, Dodatkowe zasady, dodatkowy właśnie setting, może jakieś. Dodatkowe bandy, dodatkowe. Ty też właśnie tak mówisz: Space Marine. No. Mamy Grey Knightów, może używać no, Power Armor, więc jest jakiś przykład, że. No, no ale to są Psykerzy. No. No, ja, no, chaos, no, chaos, no, chaos używa Power Armor. Znaczy, ja czy da się. Szczerze wątpię i podejrzewam, że. Shadow War Armageddon yy, podzieli los kiltimów, które też Ale zależy, kill bo kill teamy z... po kolei wychodzą dla różnych edycji. Nie? Są update'owane. Dokładnie. Zobaczymy. Dobrze. Chyba, Czyś że jest, jest jeszcze szansa, że Shadow War stanie się kill Teamem dla ósmej edycji. Być może. Jest to też może. Może to jakoś zintegrują. Zobaczymy. Yy, czyli tak, to był pierwszy minus, drugi minus... Yy, yy. Znaczy, to jest aspekt 40, o którym będę mówił też przy plusach, natomiast y, zacznę od minusa. Czyli y, nowe figurki, i tyczy się to Primarisów i Deadguard, i ich y, pojedyncze pozy. I małe możliwości konwertowania, jest... chyba że jesteś naprawdę zwinny z Nożykiem i Greenstaffem, no to wtedy można wyciągać z tego. Tak? Jest... Y, pierwszy hobby wieczór, jaki mieliśmy z Wincem to główne co mnie do tego przyciągnęło oprócz wódki, którą piliśmy to było to, że masz wypraskę i na wyprasę masz oddzielnie ręce oddzielnie korpusy, oddzielnie nogi wszystko i łączysz sobie to w taki sposób jaki Ci się podoba, możesz kombinować na, tu naciąć, tu dołożyć tu jakoś inaczej spozować i tak dalej natomiast nawet te pudełka pełnoprawne powiedzmy yy, mają ograniczoną możliwość pozowania i to jest, to jest jeden, jedna strona tego minusa, druga strona tego minusa tych nowych zestawów, yy, model cenowy, że na przykład 10 Tactical marinów to jest 100-110 zł. 10 intercesorów, którzy spełniają tą samą rolę, są trupsami, mają dużo mniej opcji, dużo mniej rzeczy trzeba na wyprasę umieścić, kosztują 175 zł. Jak chcesz kupić intercesorów za 100, to kupisz pięciu bo jest to pudełko Combat Squad. Tak? Więc no, nie podoba mi się coś takiego. Dobrze, że jest Dark Imperium, z którego mam modele i do mnie wyszło bardzo taniej. Tak samo postaci, tak, charaktery, czyli z tego miesiąca porucznicy dla Dark Angeli i Angeli, ale również kapitan primarisowy, librarian primarisowy, czaplen primarisowy, wszystko 75 zł. Za jednego typka. No jest to drogo, jest to drogo. Nie podoba mi się coś takiego. No, nawet, nawet jakby to było, nie wiem, 60, to już bym był bardziej skłonny... Ale kiedyś było 60, kiedyś Chyba było. było. Tak mówimy o cenach ze swojego sklepu, tak? A tutaj mówisz o cenach oficjalnych, jest... tak, oficjalnych. Tak, no nadal, nadal jest to dużo jak za jednego <coughs> rokuka, tak? Jest dużo. E, więc y, tak, to, to, jest, to jest jakby drugi minus tego roku, czyli mm, jakby negatywny aspekt nowych fi figurek, nowych modeli i ich cen. Bo będę też mówił przy plusach, bo figurki mi się podobają. Zwłaszcza marinowe, ale to, to już do tego przejdziemy później. I trzecia rzecz, która mnie zawiodła, to jest Magnus, Guliman, Mortarion. To wszystko napędziło mi hype na to, to. Już mówiłem wcześniej, że fabuła idzie do przodu i że primarchowie wracają i że będzie utrzymany schemat chaosowy lojalista. Chaosowy lojalista. I bardzo mocno się trzymałem, teraz już dużo słabiej się trzymam przypuszczenia, że będzie to Lionel Johnson, no bo wszędzie mamy podpowiedzi na to nakierowujące, nawet to co wspominaliśmy przy opisie kodeksu Dark Angeli, że, że on jest zdrowy, tylko czeka, a nadal modelu nie było widać. Być może na początku 2017 ten model się pojawi, przepraszam, 18. Ego. Natomiast w 2017 roku. się nie pojawił i to mnie troszkę zawiodło. i Wydawało mi się, że też częstotliwość wydawania tych primarków mimo wszystko, będzie troszkę większa, bo między Magnusem a Gulimanem był chyba mniejszy odstęp niż między Gulimanem a Mortarionem Magnus właśnie w poprzedniej edycji Tak, ale pod koniec. To był końcówka 2016, tak jak pamiętam. Nie, no między Gulimanem a Mortarionem były trzy miesiące. No to nie, no to może tutaj Czy, to też bój, był podobny. już No dobrze, no ale dało. po Mortarionie trzy miesiące minęły i nic nie ma. Sześć miesięcy prawie minęło. No Mortarion w październiku. Nie, nie wcześniej. W, w... w, w... w sierpniu W sierpień. No to faktycznie. No to właśnie, no jest przerwa i nie ma. Zobaczymy, co wyjdzie w styczniu-lutym, bo na razie już na, na grudzień wiemy, co ma wyjść. więc A na styczeń nie wiemy. No, no mocno się spodziewałem że przy okazji kodeksu Dark Angeli bo tam będzie miał swój data, slate, wszystko i tak dalej. Ale nie ma. Może będzie oddzielny suplement w stylu Gathering Storm? Może nie będzie. To się okaże. Także to jest trzeci minus, trzeci minus, że nie, nie doczekałem się drugiego lojalistycznego primarchy. A plusy? Przechodząc do plusów... Niektóre, yy, mam nadzieję, yy, yy, że nie zakrywałem na minusów. Nie, no to pomijając, pomijając ceny i jakby naturę tych modeli, y, stylistycznie podobają mi się Space Marine'owe, y, Primaris'owe modele. Y, to znaczy... Tak jak dyskutowaliśmy o filmach Marvela, że Vince mm. mówi, że nie ma gorszego filmu niż powiedzmy 5-6 na 10, to jeśli chodzi o linię modeli primarisowych, no to bym powiedział właśnie, że czołg Astreus i Redemptor to są takie 6 na 10, yy, Repulsor 7 na 10, a na przykład piechota bardzo mi się podoba, bardzo przyjemnie mi się piechotę primarisową maluje, tak w okolicach 8-9 na 10, tak bym powiedział. No i Gulliman też mi się podobał, więc jeśli chodzi o dodatki dla mojej armii, które zostały wydane przez game Shop, to jest to na pewno plus w tym roku. Tylko żeby były tańsze. <grym> to jest tak. Drugi plus, Shadespire. Zajarałem się od czasu, jak tylko zaczęli reklamować. I Atom Smasher, który no, no jest trochę dla mnie autorytetem, bo już kilkadziesiąt lat gra w te różne gry i ma przekrój tego wszystkiego. Chwalił to sobie. To się jest więc. I, się okaza dobrze, I okazało się, że słusznie. Yy, bardzo przyjemnie się gra. Modele są fajne. Jest to na pewno odskocznia od malowania piechoty ultra na co dzień. Yy, Można coś innego, tak? Orki, szkielety i tym podobne. Yy, więc na, na pewno. No i z chłopakami fajnie się grało, tak? Yy, także, także jest to, jest to plus yy, 2017. No ten system na pewno pojawi się jeszcze na naszym kanale. No, no myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że będzie na pewno rozwijany. Wiemy na pewno, że jeszcze kilka eurobendów wyjdzie, a być może nawet kolejna część jakby. Tak. Zobaczymy, zobaczymy. I tak jak wspominam z Igin, to, to jest zamierzone troszkę jako konkurencja dla X-Winga, więc będziemy śledzić na pewno wyniki sprzedaży w ostatnim kwartale tego roku, w pierwszym kwartale przyszłego roku, jak idzie ta, to konkurowanie. No, ma oficjalny, to, to też, ale mamy też oficjalne ligi wystartować, które mamy jest Tam do... już na, na Las Vegas Open mhm. ma być Bo turniej. To tak. jest w styczniu. Fajnie. Zresztą był już też pierwszy turniej oficjalny w listopadzie, w UK-u. Mhm. turniej. wygrałeś kiedy? Ogólnie będziemy tak informacja dla tych, którzy grają w Szagepo chcieliby przyjechać, w styczniu lutym będziemy organizować w Łodzi Turniej w gralni. Shadespire. Będziemy, właśnie, po prostu. Na jakichś tam prostych zasadach będziemy, jeszcze, jeszcze nie wiemy dokładnie jak, ale na forum Stagrafu będzie ogłoszona, no i na, na, na forum Ligi też będziemy ogłaszać, że taki turniej będziemy robić. Z, wspólnie z klubem Gralnia na Dzieckowskiego, jeśli już pamiętam. Być może. WŁODZI, także. miejcie to na uwadze. <śmiech> no dobrze, i trzeci plus tego roku. Yy... Znowu nam się pokryły z, z Igim, ale sposób, już nawet nie samo Warhammer Community, ale sposób, w jaki Games Workshop wchodzi w interakcje z klientami, czyli coś, co było nie do pomyślenia w szóstej, siódmej edycji. Bo tam w pewnym momencie nastąpił taki przełom, że Games Workshop przestał się reklamować jako y, firma produkująca gry, a zaczął jako firma produkująca modele, miniaturki. I to się stało celem nadrzędnym. Tak? Mm. Zasady, flaw i tak dalej to były dodatki, natomiast najważniejsze było sprzedać jak najwięcej figurek. Nie mówię, że przestało być najważniejsze, ale skapnęli się chyba, że im lepsze zrobią zasady i flaw i traktowanie klienta, tym lepiej sprzedaż będzie szła. Jeśli mogę tylko coś zauważyć, z reguły jest tak, że jeżeli jakaś firma robi bicy lub figurki zastępcze do Warhammera Fantasy czy Warhammera 40000. King's of War był takim systemem, jeśli dobrze pamiętam, który najpierw robił figurki jako tam third party, czyli takie wiesz, zastępcze dla niektórych raz. a później nagle wzięli gościa Alezo Calvatore, który napisał zasady i stworzył system cały. I okazało się, że no, ten system jest całkiem niezły, sporo ludzi w niego gra. Puppet War zrobili swój system, Tam Chibor chyba też coś, z tego co kojarzę, albo któraś z tych filmów, czy Spellcrowe też coś zaczęli robić. Tu mogę mogą trochę pokręcić. Ale ogólnie firmy, które robiły bitsy, zaczęły robić systemy jako niby wsparcie, że to jest do ich systemu, a tak naprawdę ludzie używali do tamtego systemu. Tak? Mm. I trochę Games Workshop szedł na tą ścieżkę swoich, swojej konkurencji. Że figurki były ważniejsze od... Od systemu, bo ten system poszedł w odstawkę. No, był ten system trochę nadmuchany i już taka krowa się wielka zrobiła, i może tego nie chcieli, albo po prostu może to wynikać stąd, że zostawili ten system, przestali się w niego angażować i, i wiesz, robić, bo pracowali od ósmą edycji, więc też hmm. jest taka szansa. Aczkolwiek miłoby było dowiedzieć się, że ej, słuchajcie, pracujemy nad czymś, yy, grajcie w to, co macie, będziemy tylko FAQ, bo jak będą jakieś wały, a ogólnie pracujemy nad czymś, no, i ludzie by się domyśli, nad czym pracują. Ale to podejrzewam, że wtedy akcje mogłyby iść w górę, albo delikatnie się utrzymywać i A, iść delikatnie w górę. A z tego co pamiętam, akcja poszły im w dół, jak zaczęli tak robić. I po prostu zaczęły, no. e, zaczęli tracić ludzi, po prostu, tak. Po, no. Szczególnie jeszcze po Sigmarze, jak zaczęli odwalać. No, więc no, ogólnie podsumowując, traktowanie klientów, tak. Wychodzenie z klientów. Z do klienta. Do no. 180 stopni. Procent. Jest interakcja, można na Facebooku komentować ich e, wpisy, czy bardzo często odpisują. Ale, ale na YouTube nadal są komentarze włączone. Na YouTube są wyłączone, to prawda. No przed spanem pewnie i tak dalej. Znaczy wiesz, no pewnie nie, dodatkowy etat by musieli zatrudnić do ogarniania komentarzy na YouTube. No tak. bo to też jest praca, umówmy się. To, no to tak, to też no. Średzi, zresztą to nawet to... są ogłoszenia co jakiś czas. Właśnie szukamy Junior Marketing Assistant, tak, który właśnie będzie ogarniał na przykład Facebook. Marketing no. Assistant, komentarze. No. <grych> czy czytasz komentarze? Starzysta od komciów. No. <grych> Starzysta od komciów. No dobra, wszystko to, to wszystko. Tak. No to wieńco. Okej, okay, moje minusy. <śmiech> Jak rzeczowo. Jak rzeczowo. Piątka co mnie rozczarowało w tym roku to mm, taki strasznie nierówny sposób w jaki World wydaje swoje miniaturki. A ja mam wrażenie, że oni nie do końca mają plan wydawniczy na herezję chorusa mam wrażenie, że często im się ktoś musi wcinać w robotę. W sensie, że oni od dawna, dawno już mieli Rogala Dorna wypuścić, który dostał zasady chyba tam z 4 lata temu. I ja podejrzewam, że po prostu wchodzi ktoś wchodzi ktoś z GW do nich i rzucać wszystko, robimy nowy czołg dla primarisów. I to mam wrażenie, że tak wygląda, bo yy, czytałem gdzieś jakiś wywiad, że oni w ogóle herezję yy, pracowali nad herezją, że to coś miało być w stylu... To miał być jakiś tam scenariusz o Istwanie i to się miało zamknąć, mieć sprzedać kilka modeli, a to się nagle im rozrosło w, w jakby wsiostrzany system dla 40. Dla no I oni tak troszeczkę z zaskoczenia byli wzięci tym i dla mnie oni mm, powinni zacząć od wypuszczenia naramienników, hełmów, y, drzwi do pojazdów dla wszystkich Legionów, to powinno pójść pierwsze. I potem, jak na przykład wychodzi książka, gdzie są Emperor's Children i na przykład Iron Hands, to powinny być modele dla Emperor's Children i Iron Hands. Tak jak, jak to było, to już to Jak, jak wychodzi, wyszło teraz Burning of Prospero, to akurat szybko i skutecznie załatwili wszystkie, wszystkie figurki dla Thousand Sunów. super im to poszło, jak, jak, tak jak powinno. Z wilkami się do tej pory brandzlują. Nie ma ani bohaterów imiennych dla wilków, ani nie ma wszystkich unitów dla wilków. Za to wypuścili w międzyczasie. Wszystkie unity te custodys i w tym momencie armia, która się dopiero co pojawiła w Herezji, jest najbardziej kompletną, jeżeli chodzi o modele, armią w tym systemie. Nie, nie, nie legiony, które już mają tam, nie wiem, wordy tersi czy coś takiego, bo oni nie mają wszystkich bohaterów, nie mają wszystkich unitów i tak dalej. Więc to mnie tak trochę zastanawia, że oni są znaczy, tacy... To jest ta różnica, którą Zigi jakby wspomniał, że w GW... Masz sztywnie, sztywne powiązanie modeli wypuszczanych z książkami mm. wypuszczanymi, tak? Jedno wychodzi przeważnie w jednym momencie z drugim albo tuż po. Natomiast w Forge World jest bardziej chaos, tak jak Znaczy, ja mam wrażenie, że po prostu oni albo mają za mały manpower, za mało ludzi, żeby to uciągnąć, albo po prostu co 5 minut im się GW wcina i im każe po prostu robić jakiś projekt pod uzupełniający linię, która wychodzi teraz i oni mm. muszą po prostu zatrzymać coś, i żeby na przykład tego Astreusa wyrzeźbić, tak? do na tak. By... Słuchając ludzi na różnych podcastach, którzy są w Stanach lub pracowali w różnych mm -hmm. gwiazdach i tak dalej, z tego, co gdzieś tam kiedyś usłyszałem, to Forge World wydaje się na wielką firmę, ale to jest tak naprawdę kilku koleśni, kilku rzeźbiarzy, którzy tam siedzi. Kilku. To, może, nie jest, może tak by. To, to nie jest Games Workshop, bo tam mają, wiesz, projektantów 3D, którzy kleją i w ogóle robią. Tam jest dosłownie kilku gości, którzy to, to robią... Forge'owe są cały czas ręcznie nie? Nie, też 3D, tak? też 3D te albo możliwe, na przykład. Większe na pewno rzeczy są robione 3D, bo się nie ogarnąłbyś tego, nie. Ale wiesz, to jest kilku gości, którzy to robią i oczywiście mają zaplecze produkcyjne, jest oczywiście dużo potężniejsze, ale taki sam core, gdzie weź tam Alan pracował i tak dalej, ci wszyscy wiesz, kole się mózgi to to nie jest duża firma, to nie jest Games Workshop, to jest po prostu, wiesz, tak jakby wziął właśnie Kromlecha czy coś w tym stylu, nie? Mm -hmm. To jest firma, która mała, wiesz, manufakturka taka, wiesz, jak to się mówi, no, jak się, jak się to mówi? Domowa firma? Tak, taka, taka domowa. teraz może nie, może to trochę, przesadzam, tak, to trochę, trochę przesadzam. Tak, trochę przesadzam, ale oczywiście to nie jest, to nie jest korporacja. Bo to jest po prostu mm. firma siostra, która miała, tak jak mówisz, miała zrobić coś mojego na szybko i to się przez lata rozrosło, ale jakoś nie inwestują, bo nie było potrzeb. Na razie słuchaj, ludzie i tak są zadowoleni z tego, co dostają. Oczywiście więcej struktury wprowadzenia więcej struktury w to na pewno by się przydało, ale potrzebne im to jest inwestowanie w to. Jak, jak masz kurę złoto, znoszącą złote jajka, i zarabiasz na tym krocie, to, to, to, to potrzebujesz drugiej kury, bo Przyspieszenie, wiesz, wpakowanie kasy w zarządzając, ludzi... Zarządzając tą firmą, ja po prostu widzę, widzę, gdzie ja bym w stanie był wyciągnąć z jednej drugiej firmy więcej. Zobacz, teraz wychodzą yy, wychodzą Blood Angel'e i Dark Angel, to co mówiłem w poprzednim hmm. odcinku miał wyjść, oczywiście śmierć Alana no, troszeczkę wszystko opóźniła i ja to rozumiem, tak? Ale w, w tym momencie miał też wychodzić yy, na początku 2018, koniec 2017, Angelos. I w momencie, w którym tak, puszczasz to mhm. i puszczasz praktycznie te same dwa chaptery Legiony do trzydziestki mhm. i masz taki overlap, że na przykład ktoś sobie wchodzi i tak, no fajne są te, te Archangele, ale hełmy mi się nie podobają. A tu masz Sforja masz alternatywę. Sarnik, elementem tego Uuu. może być, że primarisi, Dark Angelowi y i Angelowi y mają ikony stylizowane na herezję. Że, jak kupisz drzwi z które też mają starą ikonę, chapteru, y, legionu, to żeby to pasowało. Tak, i wiesz, to wszystko po prostu, wiesz, ktoś, kto chce bardziej. ma więcej kasy, chce iść w ten chapter to może sobie z Forge'a zapożyczyć z 30. I nawet same paldrony, same hełmy, same drzwi do Rhinosa, bo mu się bardziej podobają niż to, co oferuje GW. Po prostu więcej kasy by, byś wyciągnął, no, bo to nie musi być gracz herzyjny. To może być zwykły jakiś tam koleś, który zbiera Dark angeli, ale, ale bardziej mu się podobają zbroje, te tułowia na przykład. tak? I on byś sobie by chciał zrobić w takim A chyba jeszcze po zamykając zamkając już i ten punkt ostatnio, słyszałem, że e, Rhinosy i Landridery bez drzwi Forge'owych to nie są prawdziwe regno na trajter. Jeszcze mam się wetnę, tylko z jedną rzeczą słuchajcie, tak, bo zapomniałem o tym bardziej. Ja pamiętałem, że to jest ważne. Yy, a propos traktowania yy, i wychodzenia przodem do klienta, chciałbym wszystkim słuchaczom przypomnieć, że cały czas jeszcze trwa community survey, czyli sonda wśród, wśród no? klientów. Wejdźcie sobie na Warhammer Community.com, oczywiście jest potrzebny angielski do tego. Wchodzicie i wypełniacie jak najbardziej szczegółowo, jak najbardziej wyczerpująco, bo. Wierzę w to, że po coś jest ta sonda i będą jakieś wnioski z tego wyciągnięte, a im więcej opinii, tym lepiej. Tak jak już jesteśmy na tym temacie i już przerwaliśmy, więc przed punktem drugim, to jeszcze wspomnę o tym, że zrobili też tą fajną akcję Warhammer Heroes, tak? gdzie, gdzie możesz zagłosować sobie na swoich lokalnych, jakichś tam ludzi, którzy y poszerzają y w społeczność i tak dalej. Co jest bardzo fajne znowu wyjściem do do blogerów, do youtuberów, do stron, które są na przykład mini i tak dalej. Bo zauważyliśmy od, od jakiegoś czasu, że potrafią dostać nowe rzeczy, które przy, przy, przed czasem, że mogli zrecenzować. Winter CEO dostał kodeks, mini gaming. W ogóle ostatnio był na stanowisku Duncana. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, a w ogóle rewelacje widzieli, wiecie, siedzibę w Nottingham GW i po prostu mieli. No, a tą Smaszek też dostaje wcześniej produkty. Necromundę miał przed terminem przez Firewands. Dokładnie. Przed terminem. I to jest niesamowita rzecz, że oni zamiast chować to i trzymać to do daty premiery, właśnie wypuszczają to wcześniej, żeby nakręcić ten, ten, ten, ten, wiecie... Ochotę na, ochotę na kupowanie. I teraz jeszcze do, dowalają to tym, że właśnie społeczność, współpraca między ludźmi, taki aspekt, aspekt społeczny nagradz, nagrodzimy Waszych e, najfajniejszych... Takich liderów. Tych tak. I co więcej, nie wiem, czy słyszeliście, jak nie słyszeliście o Warhammer Heroes 100, to teraz się wiecie, że w ogóle tych, których wybiorą, zaproszą tam chyba do Nottingham, czy gdzieś na kolację, gdzie w ogóle będzie wręczenie nagród i, wiesz, opowiedzą o tych ludziach. To w ogóle jest... Wiecie, Oscary... Wargamingu, no kurde, no, To jest po prostu mega. No. Kontynuuj yy, nic. Dobra. Kolejny minus to jest yy, obiecywana nam polityka mało książek na grę. I w tym momencie bierzecie. Mało to jest rur... względne. Rur... Zrobiłem wielki powietrzny cudzysłów, więc yy... rulebook. Kodeks bądź indeks, bo jeżeli jesteś niefortunnym graczem, który grał White Scarami i chcesz sobie wystawić tego imiennego na ten, to musisz wziąć oba. Imiennego tego Kana na motorze, to musisz wziąć oba, bo w indeksie jest, a w kodeksie nie ma. Jeżeli masz jakiś jeden model z Forge'a, na przykład, nie wiem, jakiegoś unikalnego Predatora, no to bierzesz Imperial jeszcze Imperial Armor. Chapter Proof musisz sobie wziąć, bo masz nowe ilości punktów. I tak dalej, i tak dalej. Mnie to osobiście, do tej pory nie mam swojego deksu chaosowego, bo jak on wychodził, akurat miałem, dosyć byłem w plecy z kasą, zwyczajnie nie było mnie stać na, na wydatek taki gamerski. Natomiast w tym momencie, jak tak, wychodzi Chapter pro, co chwila coś zmienia, Ja nie mam motywacji, żeby ten kodeks kupić, bo on jest co chwila upgrade'owany, jest co chwila zmieniany. I ja w końcu doszedłem do wniosku, że jak go sobie kupię za pół roku, jak go zobaczę na mini targowisku czy na Allegro, za jakieś 40-50 zł, ja go sobie hapsnę po prostu na półkę. Bo, bo tak to, to nie ma sensu, ja odpalam tego, odpalam yy, Battle i mam wszystko w Battle Jeśli mam Bo, to, bo, ja, bo będzie, on jest updateowany, nie? A ja tutaj wiesz, muszę mieć cztery książki tak. Ty, czekaj, czy ja dobrze policzyłem punkty na tym terminatorze. Bo czekaj, zmienili Power Fisty, wcześniej było 22, to jest 14. Czekaj, jeszcze chaptera proof zobaczę. Czy tam się nie zmieniło? No po prostu nie mam motywacji, żeby to robić. I podejrzewam, że na świecie paru takich możliwości znajdzie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Nie wiem, czy oni po prostu chcą, czy robią to bardzo tak nie y, clumsily, wiesz... Y, nie, zdarnie, niezdarnie. niezdarnie. to robią, potwornie. Czy oni po prostu robią to świadomie, żeby po prostu popchnąć e-booki. Które się będą auto-update'ować. Że... Powiem Ci coś, co no. kiedy niedawno z igielą mówiłem, taką słyszałem... Teorię spiskową o teoriach no. spiskowych, że większość, a jeżeli nie wszystkie teorie spiskowe zakładają, że gdzieś y, za kulisami jest jakaś grupa ludzi, którzy sterują wydarzeniami, żeby osiągnąć jakiś tak, tak, konkretny tak. cel i tak dalej. Czyli I, są to ludzie kompetentni. No właśnie, podstawowe założenie, że to są ludzie kompetentni, <laughs> którzy rozmieniają. A tak de facto jak się przyjrzeć na przykład wiesz, ludziom na wysokich szczeblach władzy i tak dalej, to są debile. <głos> <głos> trudno Więc <głos> może jest GW podobnie, tak? No znaczy, to... wiesz, ja, ja się zastanawiałem, czy oni takiego modelu kiedyś by nie... Po... Znaczy, stary GW bym nawet, wiesz, nie wątpił w to, no, tak, że tak. Kupujesz, sobie, kupujesz sobie taki yy, Wyciskamy season, season, season pass, na przykład, wiesz, płacisz po prostu season pass, co na przykład co miesiąc płacisz 50 złotych. I, masz, i do... masz Nie, masz kodeks swojej armii i główny rulebook, który jak są jakieś fuck'u wychodzi, to on Ci się automatycznie, wiesz, update'uje, nie? Po prostu jest updating, kodeks, mm, mm, mm, mm, error, tak? I później drugi dzień musisz robić to, to samo. Robić I wiesz, to... i po prostu, bo w tym momencie, wiesz, jak mam nosić tyle książek i wiesz, wkładać sobie kolorowe karteczki, że tu coś zaznaczać, tu naklejać, że to nie jest 12 punktów, tylko teraz zamienili na 13, no to Prośba. Wiesz, mi się może daje... nie prośba. Do cholery. Wydaje mi się, że to może wynikać z czegoś innego troszeczkę. Wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że chcą bardzo szybko wypuścić ten system w jak najbardziej kompletnym, wiesz, ko komple tak kompletnym. bo może wrócić do tego, że będą co 4 lata kodeksy. No bo tak. przed chwilą, żeśmy gadali na, na mieliśmy krótką przerwę na, na oddech. W tym momencie Chapter approved już wymaga faku. Gier raty. Tak. Więc wydają coś, co de facto jest taką zbiorczą erratą. Tak? Ale nie jest to pierwszy przypadek, ale Nie jeden kodeks wyszedł, który już w pierwszym tygodniu potrzebował FAQ i errat. No tak, ale to jest, to jest jakby FAQ. To nie jest kodeks. To jest. To to ja są FAQ, te... które były do tej pory, ale trzeba Teraz FAQ, do FAQ. Tak. Ja sądzę, że trzeba po prostu troszeczkę dać im kredyt zaufania. I dać im A, trochę no. czasu do momentu, kiedy nie widzą wszystkie kodeksy. Moim zdaniem będzie tak. Wyszedł 2017, żebyśmy pograli sobie. Ile jeszcze kodeksów zostało? Podejrzewam, że jeszcze drugie, no, tyle, drugie, tyle, tak. drugie tyle co najmniej. Do wakacji. No, jeśli nie będą chcieli dorzucić jakiś, nie wiem, właśnie 1000 canów a to czegoś, a to nie, No, będą chcieli, stary. No tu masz no to, te to, że... Armie, które dostały reguły. Tutaj to są armie jeszcze bez kodeksów i ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 11. No to czyli biorąc pod uwagę, no że będą... pół do... roku się powinni wyrobić. Dokładnie. Więcej. I podejrzewam, i możecie mnie trzymać za słowo, czerwiec-lipiec pojawi się chapter approved 2018, żeby przed zimą, przed, po okresie wakacyjnym ludzie mogli sobie usiąść i zacząć grać, nie? bo, bo, na, bo na święta musi być coś innego. I wyjdzie chapter, y, chapter approved 2018, który będzie troszeczkę rozdmuchaną jeszcze wersją tego i będziesz chodził tylko z tym i z podstawowymi zasadami, nie z głównym książką, tylko z podstawowymi zasadami z, z tego. Albo będziesz nosił Chapter Approved, e, Rulebook i kodeks. I to będą wszystkie rzeczy, które będziesz potrzebował, bo to będzie Twoje faku. Zgadzam nie się. Nie z... będziesz musiał na przykład Chapter Approved na 2017 i 2018. Mam nadzieję, że przez... nadzieję. nadzieję. że to po prostu wezmą to, ok, tu były te rzeczy, po prostu edytujemy ten dokument, zmienimy to, co, mieliśmy, to, co się zmieniło, dodamy rzeczy, które musimy dodać, na przykład, nie wiem, dodamy kolejne misje do Planet Strika, dodamy kolejne misje do czegoś tam, czegoś tam aczkolwiek to mogliby już stąd wyrzucić, bo tego nie potrzebujesz za każdym razem. Leź dalej. Dobra, ceny. To, co chłopaki też mówili. i no. Ja mam tutaj przykład taki, że mam tą swoją... Mam w, w szkole te zajęcia modelarskie, które robię. Dzięki uprzejmości kryspina udało mi się dostać tam 10, 10 modeli primarisów dla chłopaków, żeby, żeby sobie mogli chłopcy pomalować, mm. tak? E no i większość z chłopaków oczywiście jest zajarana strasznie tym uniwersum Warhammera. Podpytywali mnie się, co to jest, a skąd tam są te figurki, a gdzie oni mogą kupić w ogóle takie figurki. I teraz tak. Każdy jeden z nich pojechał do jakiegoś sklepu modelarskiego w naszym pięknym mieście i każdy z nich odbił się od hobby ze względu na cenę. Tylko dlatego. I... Jakby śmieszy mnie ta polityka, że Games Workshop próbuje i FLAW, i modele zrobić tak bardziej pod młodych odbiorców, gdzie, wiesz, ja mówię na realia polskie, bo mm -hmm. na zachodzie może być inaczej, Jasne. ale w momencie, w którym mały chłopiec bierze mamę czy tatę za rękę, prowadzi ich do sklepu i o, tato, zobacz, tam jest 10 takich, jak pan, z panem składamy. I pan w sklepie mówi 175 zł. No to tata robi... No I bo jeszcze, spadków, jeszcze musi pan kupić tak, pędzle, hmm. farby yy, do wycinania z ramek, jakiś pilnik by się panu przydał i tak dalej. No to w tym momencie jest, żeby kupić jednego boksa, żeby zacząć jakby, to, to musisz 3-4 stówy wyrzucić. Dokładnie. W tym momencie, wiesz, gdzie my jesteśmy dorośli i my po prostu zarabiamy ja sobie mogę ustalić budżet domowy, że jestem w stanie wydać tyle, bo, bo sobie uzbierałem to taki dzieciak, który, wiesz, nie wiadomo, czy on za miesiąc nie będzie chciał czegoś innego, no to nie, nie wkręci się w to hobby. To nie jest, nie jest to na tyle tanie, żeby... Coś takiego. Mam jednego chłopca, który się prawdopodobnie się wkręci, ale tylko dlatego, że od starszego kuzyna dostał całe pudełko yy, Black Ridge za darmo. Bo kuzyn już się w to nie bawi, już jest tam dorosłym facetem i masz młody. I jeszcze kilka farbek tych takich starych, wiecie, w tych... Mhm. Ośmiokątnych, ośmiokątnych, ośmiokątnych tych... Tak? No. no spoko. Dalej, yy, dalej. monopauzy. To ostatni. Przedostatni. Czuje, yy, Czuje, ja zrobię to, więcej się o powiedzieć. Yy, monopauzy, czyli dla mnie to jest. Yy, poszli na wojnę z tymi wszystkimi kromlechami, z i no tak dalej. trudniej pasować, nie? Tak, że trudniej jest pasować innej firmy w nasze nowe modele. No i nie będę się więcej rozwodził, bo, yy, bo chłopaki już mówili o tych monopauzach No jest to dla mnie po prostu coś słabego. I główny aspekt modelarski, który ja lubię w tym hobby, w tym momencie został zniknął. odebrany. Tak? Mi. Czy wiesz, Zabrali mi hobby. W drugiej strony się trochę zmienił, bo wystarczy, że... Tak mi się wydaje, No i próbowałem jeszcze tego robić z monopauzowymi modelami od, od, od ostatnich miesięcy, ale czy nie wystarczy, że skleisz model i utniesz wtedy, wiesz, żebyś nie musiał obciąć na niepełnym modelu, gdzie nie będziesz... Ale to wtedy, słuchaj, wtedy jak próbujesz dopasować drugą część, to też się musisz jakoś misternie obciąć i w tym momencie... Jakby krzyżować. Nie, druga <laughs> rzecz jest bezwartościowa w tym momencie. No tak, to No far, bo far, to far, to far. reszta figurki wiesz, tej, z której obciąłeś coś drugiego, no to, to tak w tym momencie co ja z tym zrobię dalej? A w poprzedniej. Z Kristafem Macki mogę tylko doklejać. Kupa, a poprzednio no. mogliśmy zrobić tak, że dobra, nie doklej tej ręki, ją, ją dam komuś innemu. Tak, a dokładnie. Dam taką a w tym kleję. momencie masz na przykład ciało B3. W które możesz wkleić albo plazmę, albo meltę. I to jest jedyne ciało w całym zestawie, gdzie możesz dokleić albo plazmę albo meltę. No, tutaj miałem wiele takich rozterek właśnie, że na przykład mm. bo są slotowane ręce, że no. masz odpowiedniego kształtu wielokąt mm -hmm. i musi się akurat te, ten dzynzel w odpowiednią dziurkę mm -hmm. się musi pasować, ale jak zetniesz ten dzyndzel, to masz dowolną rękę. No tak, tak tak. <laughs> Nie, bo są e, słuchaj, są, są monopozy, które można stosunkowo łatwo skidbaszować, jeszcze w zależności od tego, czy chodzi ci o to, żeby tylko zamiast miecza dać mu, nie wiem, pistolet, nie, czy coś w tym stylu. Ale jak chcesz już, wiesz, nie wiem, coś z nogą zadziałać, czy, czy żeby, nie wiem, miał skręcony tuł w inną stroję, to się nie, nie da, bo nogi są teraz spasowywane z tułowiami. W Devgardach to jest w ogóle przerąbane, bo są te wszystkie macki, jakieś uciekające takie śluzy... Tak dalej, tak dalej, to ci schodzi z ramienia gdzieś tam na tu. Też byś musiał po prostu wycinać wszystko. I główny flop dla mnie w tym momencie to jest Primary Space Marines, albo przynajmniej ich fluff, bo modele są po prostu modelami. Mogę stwierdzić, że są ładne, że są brzydkie. Piechota akurat wygląda ta podstawowa, czyli intercesorzy i Hellblasterzy wyglądają ok. Zwyczajnie. Natomiast mają fatalny fluff, który mnie zniechęca w ogóle do ósmej edycji. Nie mam zerowej motywacji co próbuję się wczytać w ich flaw, Efekt jest taki, że mam po prostu... Tracę fotę na hobby i przez na przykład dwa tygodnie nie ruszam pędzla, nie ruszam w ogóle nic związanego z Warhammerem, bo mnie to odrzuca. A czemu czytasz ich flaw? Wiesz co, bo próbuję się usilnie przekonać, bo kolega szwagier ich lubi z jakiegoś tam powodu <grych> i mówię, coś w tym może jest, bo cenię sobie jego zdanie natomiast czytam ten flaw i po prostu o Jezus Maria jakby to dziecko pisało. Wińcu, miłość szwagra do Space Marinów jest bezkrytyczna i bezwarunkowa jak miłość dziecka do matki. To się wydaje. Ale wiesz co, można ich było wprowadzić. Znaczy w dalszym ciągu uważałbym, że Space Marines jest konceptem takim nie za specjalnym. Ale można by ich było wprowadzić tak, że jakoś by się wgrywali w, wiesz, w uniwersum, nie natomiast... Wiesz, Zgadzam się, że, że można by było... To wyciągam zrobić... z kapelusza nowych maryńsów, proszę. Zgadzam się, że można było to zrobić lepiej, natomiast nie jest nowych to coś... Nie, nie jest to coś, co by mnie odrzucało od, od, od malowania czy grania nimi. A plusy? Jakie masz plusy? plusy? mam tak. Przede wszystkim filmiki Duncana i Rubina, Bardzo fajne, zwłaszcza dla Robin? początku... No ten drugi, jak on się nazywa. Krys. Chris, to przepraszam, wspomniałem mi je, źle zapisałem. Yy, bardzo fajne filmiki, zwłaszcza dla początkujących malarzy oraz dla osób, które na przykład... Na przykład nie malowałem nigdy efektu płomienia. I wolałbym nie spierczyć tego na mojej drogiej figurce. Więc yy, jeżeli jesteś już w miarę zaprawiony w bojach, to możesz po prostu po tym instruktażu spróbować od razu to zrobić. I dobre są dla tych, którzy... Yy po prostu chcę to pomalować, jak zrobię to najszybciej i z, do, z dobrym efektem, aha, zrobię tak, za dwa lata wracam do tego filmiku i robię to dokładnie tak samo. Mhm. Bo mam to, tam jest, ten filmik on nie jest usuwany, tak, on sobie tam leży. Tak, jest on bardzo, bardzo, bardzo fajne yy, Powrót tych wszystkich, następny punkt, powrót tych wszystkich, start collecting i, i battle force, czyli mhm. stosunkowo można sobie tanio, jak na GW oczywiście, na GW. Kupić, yy, kupić sobie stare modele, bo tu nie mówimy o nowych Devgardach i nowych Primarisach, które są już obceniane troszeczkę inaczej, mhm. ale za 2 300 już można kupić coś, czym można zagrać. Niekoniecznie kompetetywnie, ale, ale już można się pobawić z kolegami. W kontekście Battle Force'ów znowu mamy oszczędność w Battle Force. Tak. Kiedyś był długi okres czasu, chyba w szóstej, 7 edycji, kiedy Battle Force nie było oszczędności, bo te same modele. Była oszczędność kliknąć. Albo nawet troszkę drożej wychodził. Albo czasami nawet trochę drożej były takie przypadki. Albo była oszczędność dosłownie 2-3 złotych, która pewnie wynikała nie z kwestii tego, że GW tak zażyczyło sobie, tylko kwestia walutowa, bo po prostu, że wszystkie boksy muszą kosztować albo tyle. Ze, albo cena 99 lepiej wyglądała. Tak. No dzisiaj no jakby trzeba, kosztowało tak. 415, tak? Więc, więc teraz jest na przykład, no nie, nie wiem kto to mi mówił, że w którymś boksie chyba, nawet orkowym chyba, na sam Battle Wagon kosztował coś chyba 175 złotych, jeśli dobrze pamiętam, a cały boks przecież kosztuje 200 coś. Nie wiem, czy może teraz pokręciłem cenę. A masz co? jeszcze Traka, masz jeszcze Boysów i Nobów. Tak? Ja no, sobie no. tak kupowałem ten Crimson Slaughter Expansion Passion Pack, który wyszedł tam między 6 a 7. Coś pokręciłeś werycyą. cenami teraz, chyba. No. Bo... był bo... yy... Landek, Kultyści, Termosy, nie? Tak, i yy, praktycznie to było niewiele droższe od samego Landka. Hmm. No. Także bardzo fajny zestaw. Yy, dalej, Spire Necromunda. Necromunda mi się, nie grałem jeszcze ale bardzo mi się podoba w założeniach jakby. jeżeli to jest podobne do Armagedonu, to jest naprawdę fajne, w Shadespire grałem bardzo fajna planszóweczka nie ma na razie bandy, która by mi się bardzo wkręciła tak w głowę, żebym chciał już teraz idę i kupuję natomiast jak się spotykamy gdzieś tam wieczorem na piwie czy coś to bardzo chętnie w sobie w tą gierkę gram jest z naprawdę, necromu... zwyczajnie jest fun z Necromundą zrobię tak, że pomaluję sobie te dwie bandy Złożę jakąś tam standardowy po prostu zagramy w nim jak mążówkę, mm. lub też zagramy nad tymi zasadami, ewentualnie jako drugą grę w 3D. Nie? Ale na pewno nie, nie. nie. jak już 3D, to już Armageddon. Dobra, i y, mój numer jeden to jest otwarcie się na hobbystów, coś co chłopaki już no, mówili. E, Czyli to jest przyczyne, tak? Przy, Widzimy, to, zauważamy przy czym kuchy. z jednej strony mnie to śmieszy, bo. E, tak naprawdę to robimy teraz laskę GW za co, za coś? Co mówisz, każda każda normalna, duża wiesz. firma powinno, wiesz w standardzie. Ale mimo wszystko wiemy, jak GW jest firmą specjalną, specjalnej i <grystami>, No są liderem rynku, tak? No. Oni najwięcej sprawy. No polistą oni... przez jakiś I... czas, tak, praktycznie. Ale weźmy też pod uwagę, słuchajcie, weźmy też pod uwagę, że e, dobrze wiemy, że się zmieniło się zarząd się zmienił GW od jakiś czas temu. już nie, nie chcę rzucać nazwiskami, mm. bo nie, nie kojarzę tego tych nazwisk, ale wiemy, że definitywnie zmienił się za obiec. Kirby, Kirby, tak. ten poprzedni nazywał. Zmienił się beton i wszedł, i weszło nowe. Młoda krew. Młoda krew. Co od razu było widać, od reklam, gdzie dźwigali duże puszki sprayu na siłowni. Tak. I tak zostaliśmy się, co to kurde się dzieje z tym GW, nie? ja ja robię z własnych produktów. I się okazuje, że po prostu nagle nabrali dystansu. Czyli ci ludzie tam byli cały czas. Ci ludzie, którzy teraz widzimy. Ale tu amprzeni byli pewnie przez i prostu, filmy, tak? Daj spokój, nie będziemy tak robić. No, mm -hmm. Sam głupi filmik z plastikowym Thunderhawkiem, pamiętacie? Tak. Nowe tak. zasady do Dropoda, je po ziemię. No do jasnych cholery, co się dzieje? to taki, takie Hero Bases, co były. reklama stylizowana na ten G.I. Joe czy tam. Tak, tak, tak, tak, tak. Tak. No, w ogóle ci, ci ludzie, ten potencjał był w tej firmie całe życie ale jak to wielkie korpo, źle zarządzane korpo to było po prostu zasadami, politykami, procedurami było niszczone a najgorsze jest to, że oni się teraz obudzili, jak mają najwięcej, w całych tych latach ilość tam, mhm. którzy oni istnieją, w życiu nie mieli takiej konkurencji jak teraz i gdyby to zrobili x lat temu, to oni by byli ulubioną firmą wszystkich od lat szczerze? Zawsze by się, to, żeby Nie, to, żeby się no, słuchaj, znaleźli malkodzieci, którzy by się coś znaleźli. Słuchaj, pewnie. Niech działają, bo idzie im dobrze, idą w dobrym kierunku. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Nie wiem o co chodzi z, z ich nową polityką odnośnie tych kitbaszy, bo tam tak. mówiliśmy o tym. Gdzieś jest brak komunikacji, czy pomiędzy White Dwarfem, czy pomiędzy tymi, co piszą kodeksy i zasady, czy tam zarządem, bo z jednej strony mówią ci, Usunęliśmy przy modelach autarchów ileś tam opcji broni, bo nie chcemy, żeby nowi gracze musieli kitbashować yy, model, który nie posiada tych części. A kurwa, w zaraz Ci wychodzi, jak zrobić tego, jak zrobić yy, Chapter Mastera w Imperial mhm. Co nie jest, co nie jest przedsięwzięciem na zasadzie yy, tutaj uciąłem karabin przy rączce i dokleiłem drugi karabin, tylko kupujesz dwa drogie zestawy, tutniesz, stuffujesz, jakieś takie, wiesz... No, ostra konwersja. Ostra konwersja. tam już naprawdę skilla trochę potrzeba i trochę narzędzi, bo to ten Dreadnite przecież ma grube te przeguby i tak dalej. I ja nie wiem, o co tam chodzi. Oni się powinni zdecydować, bo z jednej strony mówią, że bo nie chcemy mieć zasad dla modeli, których nie produkujemy. No to nie produkujecie tego, tego chapter mastera w Dreadnite, więc po co ma zasady? Albo wydajcie po prostu upgrade pack jakiś, albo coś. Albo się zdecyduje, no nie, się, długiej, co chcecie z powiedzieć. Z drugiej strony, nie wiem, może ten chapter master w Dreadnife jest grywalny bardzo. a Już są zasady, widzą go na turniejach, no nie chcą głosować, bo był bulldoopizm, nie? Więc wydali coś takiego. Zgadzam się z tą w 100%, że jest taka dysonacja des jakiś jest, nie? Po prostu Prawie. powinni, powinni usiąść, <grym> usiąść sobie przy jakimś stoliku i dobra. <grym> polityka. Tak, coś? nie, wiesz, gdzieś tam mają conference room jakiś pewnie i tak. Słuchajcie, polityka odnośnie baszowania wygląda tak, tak, tak i tak. Mamy problemy, dochodzą, wiesz, tu jest ten problem z tym takim wisecarowym typem, że można go albo brać na motorze, albo teoretycznie bo nie można go, brać, go brać na motorze. Mm -hmm. y jakiś innego takiego typu rzeczy, że ludzie mają pokonwertowane, wiesz, modele od, nie wiem, lat i w tym momencie teoretycznie nie mogą ich używać, co, na co pewnie GW powie, chyba ci nie sobie w domu, tak. Hmm, hmm. Ale wiesz, no to nie są modele, które kosztują krocie, tak? Bo to jest jakiś stary bohater. Tam. Nie wiem, na. przykład coś, z Kalgarem. Kalgar no. jest stary model. Nie wiem, z drugiej albo trzeciej, może trzeciej edycji metalowego Kalgara w Power Armor. No. I dużo nowszy bodajże z piątej edycji. Kalgar w, terminator, w Terminatorce. No i w indeksie byli obaj. Mhm. W kodeksie został zapdowany ten w Terminatorce. Ten w Power Armorze mhm. został. I ten w Terminatorce jest o 35 punktów tańszy niż ten w Power Armorzy. Hmm? Hmm? Dokładnie tak. Są takie rzeczy. Dobra, no to tak wyglądały nasze podsumowania na 2017. Chcielibyśmy usłyszeć Wasze podsumowania tego roku. A warto dodawać duże, wyczerpujące komentarze, bo wśród takich będziemy losować nagrody. Dokładnie tak. Więc napiszcie nam, nie wiem, 3, czy tam 5, czy 18. Ile wam przyjdzie do głowy? Rzeczy, które wam się podobały w tym roku, jeżeli chodzi o nasze hobby, które wam się nie podobały, które wzbudziły w was mieszane uczucia może, bo z jednej strony były fajne, a z drugiej nie. I jeszcze dodałbym, że napiszcie, powiedzmy, trzy rzeczy, które wam się podobały i trzy rzeczy, które wam się nie podobały w tym roku w podcaście Złoty Tron. A my sobie to weźmiemy do serca i zastosujemy przyszłość. Bardzo dobrze. Wracamy do Tylko ostatnią część e, dzisiejszego odcinka e, chcielibyśmy zrobić takie małe podsumowanie e, nie podsumowanie, e, postanowienia noworoczne na przyszły rok, jeśli chodzi o hobby oczywiście, no bo o co by innego miałoby chodzić. E, czyli co planujemy, jakie mamy zamiary, czego chcemy się wystrzegać, czego chcemy robić więcej e, co chcemy zacząć robić, co chcemy przestać robić Ktoś ma pomysły? Ktoś chce zacząć z Was? Czy ja mogę zacząć? Ja zamiar? mogę. Znaczy tak, na pewno Postanowienie numer jeden, takie nadrzędne, to jest zredukowanie kolejki modeli do malowania. Mm. I to chyba wszyscy mamy, wszystkich nas to trapi y, od zawsze. Ale no, u mnie ta kolejka wzrosła troszkę, bo na przykład okazyjnie kupiłem y, Assault on Black Ridge, czyli Inwazję na czarną grań. No to tam jest trochę tych modeli marinowych. Jest 10 taktycznych, 5 termosów, dreadnought kapitan. i kapitan. Mm -hmm. Kapitana nie będę robił, bo kapitana już takiego mam, przekonwertowanego. Także pójdzie albo na handel na mini targowisko albo jako giveaway w podcaście. Zobaczymy. Mm -hmm. Jak będziecie dobre komentarze dodawać, to pójdziecie na giveaway. W workach masz 10 orków, 5 nowych. Więc... Jak będziecie grzaśni, to wam wujek szwagier da capital. tak Dalej idąc, no mam te budynki, tak? Całe pudełko Imperial Sector, plus jeszcze Bazylika administratum do tego, to też będę chciał zrobić. Plus jeszcze Primarisów niedokończonych z Dark Imperium, Repulsor, szkielety. szkielety do Shadespire, <coughs> White Scary, bo mam przecież kuta Szczęść motor, Jetbike do, do pomalowania, Rhinosa zestaw do konwersji. Mm. A, z tych, mm. a z tych rzeczy, co dostajesz na kawalerskim, coś już pomalowałeś? Tak, pomalowałem Calgara w mm. Terminatorce, właśnie. Honor Guardów, Chapter no. Ancient, Chapter Champion do pomalowania, Stern do sklejenia i pomalowania. No, no, no jest tego trochę, tak? Więc na razie mocne postanowienie jest nie kupować i już pierwsze zwycięstwo na tym froncie zaliczyłem, ponieważ... Kupiłem Black Ritcha. Nie, nie, nie. Ponieważ Redentor Dreadnought i agresorzy Easy to Build to, to jedno i drugie ja chcę dodać do swojej armii, bo cena jest w miarę, a są to modele, które będę chciał wykorzystywać. Natomiast cały czas ich nie kupiłem i myślę, że już ten pierwszy hype jak przeszedł, to już w najbliższym czasie ich nie kupię. Natomiast, no, no mówię, no będzie inwestycje w hobby postaram się ograniczyć tylko do spraw bieżących, typu farbki, spreje, pędzelki, tego typu rzeczy. Natomiast, no mówię, no jest tyle do malowania, że, że nie ma co się śpieszyć. Nawet jak do 6 wyjdą kolejne warbendy, to też ograniczę się, będę grał tymi kartami, które mam, bo to da się grać e, i nie będę, nie będę w pierwszym momencie kupował, tak? Więc to jest, to jest, jakby mówię, no, główne postanowienie to jest. Cisnąć, cisnąć, cisnąć, zwłaszcza ultramarinsów, plus jeszcze parę pobocznych rzeczy, żeby ta kolejka zmalała. I jak już zmaleje w stopniu satysfakcjonującym, no to wtedy będzie się można zastanowić nad dokupieniem. Chyba, że oczywiście będą rzeczy typu Lionel Johnson. No na przykład. Ale to też nie muszę od razu, jak wyjdzie kupować, tylko mogę odczekać pół roku, czy ileś. No, no pośpiechu, i... ale w... do... tego Chyba, że bardzo fatalny model zrobił. No chyba, że bardzo fatalny model, oczywiście. GW, tak. GW ma, ma tą y, tendencję do przerysowywania niektórych cech charakterystycznych na modelach, jak na wilkach na przykład. Odwieczny mój przykład. Więc może, nie wiem, zrobią mu kaptur na kapturze, na kapturze. że będzie potrójnie tajemniczy. Będą <laughs> kaptury no. i będzie miał, wiesz, skrzydlaty mierz po prostu na każdym elemencie zbroi, na każdej płycie. I jeszcze czaszki. I pod, czaszki. Podsumowując, y, pierwsza rzecz to jest Mówię, w następnym odcinku będzie bardziej szczegółowe podsumowanie mojego roku hobby, jeśli chodzi o punkty. Natomiast pirazy oko. Mam około 3800 punktów, niecałe 4000 pomalowanych ultramarinsów i coś koło 3000 niepomalowanych. No to tak, nie Więc tak. jest co cisnąć. Tak? Leć do dziesięciu! Ultramarinsi? Ultramarinsi? plus y, Shakespeare, White Scars ewentualnie coś co wpadnie do głowy Dark Angel się dla od czasu do czasu. E, właśnie tego kapitana mogę mu w Dark Angel pomóc. no. E, plus y, jakby dopicowanie stołu, tak? Bo stół już przetestowaliśmy na tej grze i z Vincem i z, z IGIM, e, tylko jest na razie troszkę płaski, bo jest tylko Aegis Defense Lion od Winca mhm. i ruinki Ryza Pattern z Kleysusa. Więc pomalowanie, sklejenie i pomalowanie Imperial Sector e, pomoże na pewno pomoże zagęścić hmm. ten stół. Także tak, postanowienie nie kupować, dużo malować. No ja mam, jeśli chodzi o mnie, to mam tak, czego, co, co chcę przestać robić. Definitywnie chcę przestać się opierdzielać. To jest, to jest podstawa rzecz. Nie tak, ma lipy. Nie ma lipy, tak. Przede wszystkim na 2018, niestety mam podobny problem co szwagier. Ja też mam ogromną po prostu kolejkę modeli i terenów do pomalowania. Więc y, m, zamysł jest taki, że przestaje w 2018 roku kupować modele. Po prostu. Nie wydaje pieniędzy. Chyba... Możemy się nawzajem wspierać tak, jak ludzie rzucający palenie. Tak. Bez... Że... Kolejny miesiąc bez zakupu. Gratulacje. Tak jest. Bro. Chyba, Bro. że... <laughs> Ode mnie dziedzicze. <laughs> Chyba, że wyjdą jakieś nowe modele do orków. To jest, to jest jedyna rzecz, którą, e, która może mnie skur... no, Takie musi... rzeczy dzieją się na tyle rzadko, że możesz to sobie zobaczyć Zgod... <laughs> raz na 10 <laughs> lat. Dokładnie. Ale definitywnie nawet do czy do Shadespire, czy do, no tak jak szwagier zresztą, czy do Necromundy, nie kupię nic, bo Necromundę chcę traktować trochę jak Blood balla, jako planszówkę. Pomaluję sobie ją i ewentualnie kiedyś tam sobie może coś rozwinę, a jak, a jak stwierdzę, że nie ma na to czasu, bo mam go coraz mniej, to po prostu będzie gotowy zestaw, planszówkę, którą można sobie zagrać. Czego chcę robić mniej? Definitywnie chcę mniej zacząć, no też znowu się opierdzielać, ale no bardziej, więcej czasu, może nie, nieco czego mniej, więcej ja, czasu. Ja, ja chcę spędzać... mam dla Ciebie rady. Pierwszy krok, no. deinstalacja Steama. Tak to to musiałem yeah. chyba. Ale znaleźć ten balans, wiesz, bo po prostu czasami on tak, że przychodzę do domu, chcę się zrelaksować, jak to każdy z nas po prostu po robocie. Dziaki już pójdą spać, żona tam się czymś zajmie i chciałbym się już po prostu usiąść, zrobić coś swojego. Usiądę i wpadnę niestety w jakąś grę, nie? I po prostu cztery godziny później idę spać niewyspany, czy idę spać z z zmęczony, rano wstaję niewyspany, masakra. Więc chcę po prostu więcej czasu Spędzać się nad malowaniem, do czego ma służyć, mają służyć wieczorynki na Discordzie. Jest to coś, co zaczęliśmy sobie testować z chłopakami, którzy uczęszczają na Discorda, którego, od którego link jest poniżej w tym, w, tym, w opisie tego filmu, te, tego odcinka. Możecie tam wejść po prostu siedzimy, gadamy i malujemy. Cały czas słuchać, że chłopaki wycinają coś, że coś tam trzepią farbkę, śmieję się... Szemranie pędzelka. Tak, szemranie pędzelka, trzepanie foki, jak to my się śmieje, jak, jak ktoś farbę miesza. E, więc to, tego chcę robić więcej, definitywnie. E, Jaki cele sobie wyznaczam? E, ponieważ nie dokupuję już żadnych rzeczy do Gwardii Imperialnej na chwilę obecną. Chcę skończyć... Imperialną Gwardię i chcę skończyć tał, bo mam już tam chyba jeden czy trzy modele do pomalowania. No, tego w masz, tak? E, Riptida. mam ma do pomalowania, i tam mam jeszcze jednego eterala, którego chciałbym pomalować, bo jest inny niż eteral, którego mam, bo po prostu jest nowy model plastikowy, a mam metalowego. Więc żeby mieć dwóch magów, to czyli znaczy magów takich wspierających, bo oni są tacy. No, oni właśnie nie czarują, no, buf tylko bufferami, są, bufferami są tak, mhm. czyli oni, oni bufują moje jednostki. A no, mogą robić denarii? Czarów? Nie, chyba nie. nie. Yeah. No, i ta chyba nie jest w, w. Taki leadership bardziej. Tak, w, na przykład, że oni, nie on, oni, oni dają takie rozkazy. Tak Bąbelki. No. Tak, że na przykład to dwa razy mogą strzelić, mhm. że mogą coś tam, mogą coś okay. tam, Bo roli mają większy zasięg. Yy, więc to chcę zrobić. No, a gwardii mam yy, trochę modeli, niestety, ale jest to armia, którą bardzo mało gram. Ale bardzo mi się podoba, więc chcę ją skończyć, tym bardziej, że ostatnimi czasy, przed, przed, nowym, czy przed ostatnimi miesiącami, naprawdę mocno ruszyłem je, czyli pojazdy muszę skończyć i trochę piechoty, mam jakieś tam storm stormtrooperów, czy tak to się nazywają, ci mhm. po się. Um, Militarum Tempestus. Teraz a po staremu, staremu... staremu. staremu. Dokładnie, no i chciałbym troszeczkę wykończyć parę, parę modeli, które mam do wykończenia, takich, które muszę zrobić do Blood Angelsów. No, mam kodeks teraz, mam czym grać, więc przy następnej grze chciałbym skończyć Death Company kolejnych pięciu kolesi. E, tam Gabriela Sefa chciałbym skończyć, bo mam go zacząć tego nie, nie, nieskończonego. Bardzo fajny model. Bardzo fajny model, Mongę jeszcze w metalu mi się udało go na cytadeli tam gdzieś kiedyś kupić. E, więc to są moje postanowienia: więcej malować, mniej grać w głupoty e, i dostarczać Wam więcej materiału. Nie, mamy parę pomysłów tutaj z chłopakami z podcastu na, na, na różne akcje, jeśli chodzi o, o lokalnych producentów. I na pewno to, co obiecałem chłopakom na Discordzie, zrobimy odcinek o, o polskich producent, producentach w ogóle, w ogóle. Co tam, bo na przykład... Tak jak... i akcesoriów chłopistycznych. Ta, tak, właśnie. dokładnie. Bo się okazuje, że ludzie wiedzą, że jest taka firma, ale myślę, że to jest firma z zachodu, bo całą cała ma po angielsku albo po, po niemiecku, jak to niektóre firmy. A więc, więc tak, to są moje postanowienia. Nicu? A, pierwsza, pierwsza rzecz to skończyć wszyscy... Hellbruta, yy, przepraszam Tak, Ta, wiesz co, pierwsza rzecz to tak chciałbym sobie skończyć i to jest w miarę realne, na pewno do końca roku chciałbym skończyć, nie tego, tylko tych devgardów, których mam nie jest ich dużo, myślę, że to jest realne dlatego ich się w miarę szybko i sprawnie maluje. Chciałbym sobie dokończyć tak na tip-top tych moich Nightlordów, bo mam... Zostało mi tylko kilka unitów tak naprawdę, które muszę zrobić tak od początku do końca, natomiast mam dużo unitów, gdzie są skończone tak w 90%, ale tak kalkomanie tu muszę nakleić. Highlighty Runfangio, hashtags. Highlighty Stormhost Silver. Ja cały czas runfanga używam mój się albo zepsuł, albo po prostu nie wiem, co się z nim dzieje, albo go nie, nie umiem w room fanga, ale się zrobił strasznie lejący taki i, i mi spływa po prostu, wiesz, w, paprze mi model. ja jakbyś tak z pięć minut go pomieszam, no jeszcze wrzucił wrzuci, tak coś do środka. Wiesz, łaziłem po domu, imię. zajmowałem się innymi rzeczami. A wrzuciłeś go... jakiś ekscytator do środka? <laughs> nie, nie, <grytator>. ale wiesz co, po prostu chcę, już akcytator. kupiłem już tą farbkę, chcę ją wytestować, zobaczę, może po prostu okay. mi się będzie... Ja się męczyłem się z różnymi złotymi, dopóki nie z znalazłem... Retributora. Nie, bra Skorpiona. bras Skorpion jest takim złotym, czy, tam, czy też, czy też złotawym kolorem, super mi się nim maluje. Bez znaczy, żadnych problemów. Przy tej okazji chciałem pochwalić Retributor Armor, który ma bardzo zbliżony kolor do Gehenna's Gold, którego dawniej używałem, a kładzie się go o wiele lepiej. Czasami jedna warstwa Retributora jest super. No ja ze Skorpionem tak mam, że... Jak na jakiś jasny element kładę, to nie muszę poprawiać. Po prostu hmm. wygląda już dobrze za pierwszym razem. Hmm. Yy, więc chciałbym po prostu dokończyć modele, które mam lekko rozgrzebane, bo czasami miałem tak, że próbowałem je dokończyć na jakąś grę i nie udawało się, znaczy były, były w tych, tym, tym standardzie trójkolorowym i tak dalej. Natomiast potem już nie miałem jakoś motywacji, żeby dalej pociągnąć dany model. Yy, więc DevGuard, Nightlordów i, i, i, i, i tyle w sumie. I tak na szybko. Może się nauczyć jakiś nowych technik malarskich? Zobaczymy. Znaczy, ja bym chciał, żebyśmy zrobili jedną, może dwie sesje w tym, w, w tym roku, gdzie siedzimy i sobie malujemy. I gadamy. Może z, się uda zrobić coś takiego, że usiądziemy sobie, pogadamy z ludźmi. E, bo mamy możliwości już teraz możemy u mnie w domu któregoś razu usiąść sobie przy dużym stole, wiesz, opalić masę lampek i, i, i posiedzieć, pomalować. Ostatnio e, było bardzo miło. Także będzie co robić. Jestem za. A dla Was jest to, to też całkiem fajna okazja do popatrzenia na nasze gęby i, i pogadania z nami. Ostatnio było całkiem fajnie, może trochę za dużo alkoholu było, ale, <laughs> albo, albo, ale było przyjemnie, definitywnie. No dobra, e chcielibyśmy też, tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, czekamy na Wasze komentarze, na takie Wasze, wiecie, soczyste, mięsiste komentarze. Chcielibyśmy zobaczyć e e na Wasze postanowienia noworoczne, jeśli chodzi o Warhammera 4000 lub inne systemy, w które gracie. E Oczywiście przypominamy, że są konkursy, możecie odebrać jakąś nagrodę, możecie, możecie zdobyć różne ciekawostki. No cóż, tymczasem czekamy na wasze posty, na wasze szarowania, na wasze komentarze, a tymczasem żegnamy się. Żegna się z wami Zygmunt, Vincent i... Alfarius. Do następnego <głos> razu, hej. hej.